Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 645, ja nazywam się Damian Polhaka-Dachman i ze mną są Łukasz, Simplex Podcastu M kwadrat. Dzień dobry, dawno mnie nie było i bardzo cieszę się, że mogę znowu być gościem. Rafał Szyhaszchowski, stary gracz. Witaj, Rafale. Cześć Damianie, coś Łukasz, ja też się bardzo cieszę, bo dawno mnie nie było. Bo chyba razem w tym składzie nagrywali, nie wiem kiedy, z rok temu, półtora? Znaczy nie wiem, ale to było w roku No tak, może z pół roku mhm. temu bo może, może trochę dłużej To, taki, to jest taka e, rada e, Rada Starszy. podcastowa Rada starszych To jest, to jest, taki, to jest Najważniejsze podcasty e, pierwszej ligi no, Wiadomo, bo, bo już tam się wytworzyła ta ekstra klasa i tak dalej Jeśli chodzi o, tak, jeśli chodzi o tą o słuchalność Ale wiecie, jak chcecie naprawdę dobrą polską piłkę obejrzeć To wygląda na to, że to więcej tych polskich graczy jest w pierwszej lidze. Ale to już taka e, śmieszna anegdotka. E, no ale panowie, no bo e, może, może nie, nie, nie nagrywaliśmy razem, no, ale gdzieś jesteśmy w kontakcie, nadal mhm. e, też jesteście aktywnymi podcasterami, więc e, jakby w tym, w tym świecie współistniejemy, więc jakby nie można powiedzieć tak, że co tam słychać ostatnio, bo w sumie wiadomo, co tam słychać, ale... No my gadamy ze sobą, tak, tak słuchacze może tego nie wiedzą, ale jesteśmy w kontakcie. Tak, tak, tak, ostatnio właśnie dużo imprez, dużo się rzeczy wydarzyło i też o, tak. y, no y, wstrząsnęły one naszym, naszym świadkiem, tym, tym, tym, tą branżę internetową i, i możemy pewnie o tym porozmawiać. I tak, tak się ostatnio zastanawiałem, y, od czego zacząć, bo tyle jest takich y, tych dram w internecie. Ja nie wiem, czy wy, to, czy wy też tak Yy... Ale mówisz o zwolnieniach w branży, czy raczej dramy jakieś youtuberskie, Znaczy to jest. No czy znaczy właśnie o to chodzi, że ja przez nie wiem, ostatni miesiąc zupełnie prze, przetrenowałem swój algorytm i mi takich rzeczy nie pokazywał, ale niestety kliknęłem na kilku no, znanych takich youtuberów, którzy mają właśnie dosyć, no są dosyć opiniotwórczy, i e, znowu wróciło wiele tematów i związanych z Ubisoftem i związanych z, mhm. właśnie z, z akcją Stop Killing Games e, i z Craftonem i wiecie, i to jest tak, że oczywiście to są ważne sprawy ale czasami mam takie wrażenie nie może wy macie inne, bo też e, to zależy jak kto siedzi w tym, w, w tym, w tym świecie, no nie, tych, tych, tych newsów nie albo konsumuje tylko tą piankę i to są właśnie te rzeczy i to jest tak, że już właściwie każdy e, coś, coś wyrazi, jakąś opinię a później ten a później jest taka, cała taka warstwa rzeczy, które się dzieją, o których w ogóle też mało się mówi, nie? Bo, bo, bo wiecie, no nie? To jest... To są no to takie... takie jest, przepraszam ci, wejdę hmm? słowo, tak, tak wszyscy ostatnio faktycznie jakoś jednym głosem o Stop Killing Video Games, ale chyba dlatego, że ta akcja się kończy, ta petycja i zbieranie podpisów. Hmm. Ja pamiętam, że o tym mówiłem chyba rok temu i w ogóle zapomniałem o tym. Tak szczerze, nie? Więc dobrze, że inni przypominają, to, bo to jest dosyć ważna inicjatywa, jakby nie patrzeć. No tak, no, no bo ja generalnie to jest... Znaczy ja, ja mam nadzieję, że coś z, z tego dobrego wyjdzie. Jako inicjatywa no to, to jest ciekawe, że, że, że udało się jednak dowieść, i, i na tej ostatniej prostej, to, jest, to też jest fantastyczne, mhm. że no, być może właśnie dzięki temu szumu medialnemu ona tak nie tylko, że ruszyła z kopyta, że ona po prostu przebiegli przez tą metę i jeszcze udało się tych podpisów pod tą, pod tą petycją, zebrać na tyle, żeby ewentualnie i mam nadzieję, że, że, że nic się złego nie wydarzy, no, zabezpieczyć się, gdyby okazało się, że jakieś podpisy nie są prawdziwe. Znaczy ja w ogóle też nie wiem, na jakiej zasadzie to jest weryfikowane, czy to są weryfikowane wszystkie, znaczy na pewno nie wszystkie, czy to jest jak na przykład weryfikuje się podpisy w wyborach w Polsce, nie? że tam po prostu bierze się jakąś pulę i ją się sprawdza jakoś losowo, więc no, zobaczymy. Ale sam temat jest dosyć ważki, bo ja na przykład o ile wiecie, no, jestem yy, graczem od y, wielu lat, tak, to, to ten aspekt kolekcjonowania fizycznego zawsze był dla mnie istotny, ale też przerzuciłem się na to kolekcjonowanie cyfrowe i ono jest wygodne, tylko jest ta jedna rzecz, która w tym, w tym cyfrowym kolekcjonowaniu mnie zawsze... Yy, to, co mówi Simplex zawsze. Tak, tak. Ale, kasus Łodzi podwodny. Tak, Kasus Łodzi Podwodnej, ale nie, bo to też była kwestia gry, o której w ostatnim odcinku, Łukasz, wspominałeś, na przykład Crossfire X, nie? Ja mam mnóstwo <głos> takich przykładów innych gier czy z, czy z platform mobilnych, czy nie, które po prostu albo znikały, albo przestały być wspierane na takiej zasadzie, że one po prostu zniknęły ze sklepów albo zostały też wycofywane z tego, więc dla mnie to jest ten problem, nie? Że, że, że możesz mieć... Czy nie masz dostępu do tych starych Niedługo gier. Niedługo ty... Anthem. Tak, tak, tak. tak. tak. Tylko Anthem właśnie, nie, nie, ja, ja grałem oczywiście troszeczkę w, y, tam w tą betę, później chyba nawet po premierze mi się zdarzyło, ale y, to ja nie uważam, że Anthem jest świetną grom, na tyle, żeby jakby kurczyć o nią kopię. Tak samo jak The Crew nie było grą kopią, y, o którym, ale The Crew... No, ale wiem, to są takie relevantne mia... przykłady. Jak tak, mówię, tak ale, ale The Crew chyba coś. miało wers wersję offline offline'ową, którą można było grać i nie trzeba było. Wziąć... nie, właśnie chodzi o to, że podobno gdzieś odkryto, że deweloperzy mieli taką wersję, jak testowali tę grę, Aha. ale oni nigdy jej nie, nie udostępnili graczom. The, The to była w początku gra, która została zaprojektowana tak, żeby jakby tak sztucznie, tam był wymuszony, wymuszony online. Ta gra można było w całości przejść samemu, można było grać no tak. samemu, ale łączyło się z serwerami. Zaczęło wyłączyć to, spra to sprawdzanie, no nie tych serwerów. A jeśli chodzi o The Crew, to ja powiem jedno. Ta gra miała najlepszą, największą mapę Stanów Zjednoczonych, jaka kiedykolwiek istniała w grze komputerowej. Żadna gra, a przynajmniej na pewno żadna ścigałka, nie miała tak dokładnej mapy Stanów Zjednoczonych, całych, jak Dekru 1. I w Dekru 2 jest ta mapa bardzo, bardzo znerfiona. i nawet oglądałem takie porównanie. I tam, gdzie na przykład w Dekru 1 jest, jest normalne miasto, to w Dekru 2 jest jakaś tam po prostu pole albo mhm. dwa, dwa, dwa domki. I naprawdę ja w ja troszkę grałem przez jakimś serweru, bo kolega mnie namówił, bo się chciał, żebym to zobaczył. I serio, ja nie jestem w ogóle jakimś mega fanem ścigałek, ale tak. Tracąc dekróta, straciliśmy po prostu yy, grę, której była naj, naj, największa mapa, w można było jeździć bez loadingów tak. po całej mapie Stanów, hmm. naprawdę ogromnej. Jestem pod wrażeniem, że mi się to da osiągnąć. No. Znaczy, ostatnio się zastanawiałem, co by było, gdyby mi zabrano e, GoSryCon Wildlands hmm. i to mam no. Boliwię. I na szczęście, chyba Wildlands jest, jest jakby z, z tych z tej generacji jeszcze, że to był, to nagrałem na, wtedy na Xboxie One, że o, oczywiście online był, ale mogłeś grać offline. W tym sensie, że y, nie pamiętam, czy jaka, ty, y, była jakaś autoryzacja do serwera, że musiałeś się łączyć, nie? I teraz jak sobie myślę, że może jakby musiał się połączyć i miałbym stracić, wiesz, właśnie tamten świat, tam, tam, tamte fantastyczne krainy, miejsca, które których spędziłem tyle czasu, to też bym się wkurzył, no nie? Może, może właśnie jak fani de Crew, ale no jest tak, że właściwie to, nas to kolejna gra jedynym jakby sensownym zabezpieczeniem dla wydawców było to, żeby wymusić ten online, bo żadne DRM-y, żadne jakieś duowo, dun, dun, den, nie, jak to się... Novo, tak. Novo, tak, że wszystkie te inne one są tylko uciążliwością yy, yy, Ale dla... na konsolach piractwa, piractwo nie jest takie, wiesz... No tak, nie, nie, ale to bardziej mi chodzi o to, że, że yy... Chodziło mi o to, że po prostu na piractwie się teraz to obchodzi właśnie tymi e, game cardami, czy game key card, e, cardami, nie, nie, czy, czy jakimiś takimi po prostu aktywacjami na płycie, nie? Że, że nie masz po prostu gry na, na, na płycie, kupujesz tylko licencję, którą możesz ewentualnie odsprzedać, więc powiedzmy by, tutaj... Typu jest... Nintendo Switch 2, tak. tak? No nie wiem, jak wy w ogóle patrzycie na, na to, w, w, jak w tym zmierza cała ta... to, to nasze nie wiem, hobby, jeśli chodzi właśnie o, o, o tą cyfryzację i o to, jak, jak już od dłuższego czasu nie, prawda, zmieniło się to, że nie mamy produktu, mamy usługę, że gry od... O, odkąd chyba Steam stał się po prostu już takim e, mega... E, mega taką platformą. Tak, tak. To, to, to po prostu no gry stały się usługami, bo chyba Valve było taką pierwszą firmą, która w swojej takiej uli. ja mogę się tym że to wszystko wyciągam wiecie z głowy, więc jak Łukasz, ale macie jakieś... nie, nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to mówisz w kontekście też ludzi, którzy grają na PC, tak, bo mnie na przykład to dotyka teraz, jako starego konsolowca, hmm. ja powoli widzę, że już nie ma czasami sensu kupić pudełka, kupuję pudełkowe gry, martwi mnie to. Natomiast faktycznie ostatnio też coraz częściej, może przez to, że my recenzujemy te gry i dostajemy też, to coraz częściej gram w cyfrówki. Jakby mam taką płynną tranzycję wie, w kierunku tego cyfrowego, znaczy posiadacza cyfrowej biblioteki i nawet mi się nie chce już kupować tych gier. Miejsca nie mam, więc dla mnie to jest trochę nieuchronne, że idziemy w stronę chmury. Może nie chmury, mm -hmm. bo jeszcze nie gramy w chmurze. Chociaż niektórzy wiem, że grają sobie chwalą. Ja jeszcze chcę mieć tę grę ściągniętą na dysk lokalnie konsoli grać, ale czy to będzie płyta? Powiem Ci szczerze, osadziam taki przykład. Szedłem do łóżka miałem portala przy sobie i chciałem dokończyć Death Stranding 2 a swoją drogą. I, i, I sobie grałem właśnie w łóżku i gdybym nie miał cyfrowej wersji, musiałbym pójść na górę, wsadzić płytę, nie chciałoby mi się, nie włączyłbym tego. Więc ma to swoje zalety, ma to oczywiście swoje wady, o których często gadamy i nawet wspomniałeś dzisiaj już o tym. I, i ja jeszcze, wiesz co, tak się zastanawiam w którą stronę, co ja mam o tym myśleć, bo jeszcze nie mam zdania wyrobionego. Ja nie mówię, że to jest zło oczywiście, to jest jakaś tam nieunikniona przyszłość. Niestety... E... Znaczy obecnie nie ma żadnych regulacji. Tak. I, I po prostu twórcy mogą robić, co chcą. Mogą nam sprzedawać gry z, z, takim, z taką umową licencyjną, że, tak że my tak naprawdę kupujemy po prostu łaskawie dostęp, który może być w każdej chwili odebrany. I nawet znaleziono chyba u Blizzarda taki zapis, że w każdej chwili bez podania przyczyny mogą ci odciąć dostęp do tej gry. Każdemu. Mm -hmm. No Wiesz, i tam to słyszałem, że, to... że też jest taki no. zapis, że i jeśli oni sobie tego zażyczą to musisz też zniszczyć fizyczne kopie. To, to było to UBI. UBI. To Ta. było UBI. Tak, to była druga sprawa. I mi się to wydaje tak, że faktycznie nie, nie uciekniemy od tego. Między innymi z powodu, raz, że... nie? Tak, ze strony korporacji, korporacją się to super opłaca, Mm -hmm. A klienci są leniwi i tak jak i czasami właśnie też, tak jak mówi, tak, tak, tak mówi Szycha, to jest kwestia wygody. Już, już, już od lat istnieje taki mem, jak powstał Steam i widać po prostu tam grubego gościa, któremu spadła płytka na ziemię i on mm -hmm. nie, nie chce mu się po prostu po nią schylić. I jestem pewna prawda, że to jest po prostu wygodne, że nie musimy przełączać się między Ale wiso, Łukasz, Dam ci taki no. przykład życia. W dzień, to jeszcze z, z lata temu mi się zepsuł napęd w PS5 Pro, a, przepraszam, w PS5 podstawowym FAT, który miałem premierowy. Wiesz, tam wymienić napęd to samemu się nie dało, więc musiałem w serwisie kupić, wymienić i, i wiesz, gry, które miałem wszystkie na płytach w ogóle, wiesz, tam przez miesiąc byłem, no żartuję, bo mi to w tydzień załatwili, ale byłem uziemiony, nagle nie mam dostępu do swoich gier, w które chciałem pograć. No tak, ale z drugiej strony, wiesz... Z drugiej strony mam pro to, i to, wymieniłem sobie napęd od ręki, słuchaj, bo... to by się zepsuł napęd, a pomyśl jak się komuś, jak, jak włączą serwery, to nikt nie się dostępu do żadnych gier. Oczywiście, <laughs> nie dlatego zagnęło. ja... Ja popieram tą inicjatywę i jakby podpisałem się od razu, jak ona wyszła ten Stop Killing Video Games i uważam, że to trzeba uregulować. I tyle. No. No tak, czy znaczy w ogóle takich przykładów, na no tym, jak, jak nawet to, że masz fizyczną kopię gry i nie hmm. możesz z nią nic zrobić, to jest mnóstwo. I ja... No łódź podwodna, no, tak, klasyczny ale, tekst słuchacz. Ale tak. Pamiętajcie, Games for Windows. Mm -hmm. Usługa, która została po prostu porzucona przez Microsoft. Już nie pamiętam w jakich okolicznościach co tam się wydarzyło i tak dalej. No, to no była po prostu od początku. Tak. Nie? I wydaje mi się, że generalnie z niektórymi grami jest tak, że to się instaluje i można tam jakieś tworzyć offline'owe profile. Nie trzeba się, wiecie, in instalować. Tak? Nie trzeba mieć konta Xbox Live, żeby, żeby grać. Ale to jest jeszcze, pikuś, mnie po prostu dobiło to, kiedy w mojej bibliotece. Ja ten przykład chyba trzeci raz mówię, ale mhm. to, powtarzam go, bo mnie po to, on mnie boli najbardziej to. boli. Chroniki okay. Dika Azolą Dargatina no właśnie. No. ma jakiś beznadziejny DRM, którego z jakiejś przyczyny wersja na Steamie i Steam tego nie, nie usuwa, nie, nie podmienia. Bo była kiedyś wersja na Gogu tej gry i ona oczywiście była pozbawiona drm ale w pewnym momencie po prostu ona zniknęła z Goga, nie można już jej kupić. Nie wiem dlaczego. E, oczywiście, jak ktoś ją kupił wcześniej, to mają w swojej biotezy co Ja myślę, mam. Tak, więc to nie jest jakby. Pożyczyć. <gry> ale nie, ale chodzi o to, że mian, ja ja ci po prostu... pożyczę. Wiesz co ci pożyczę Xboxa 360. Ale ja ją mam na płycie. Ja, ja ją, wiosę, ja ją mam na... Ale nie, ja ją mam na płycie na 360. Bo ona wyszła wtedy, no. chyba o ile się nie mylę, tak też jak. z remasterem e, tak, Escape from Butcher Bay. Więc, a Butcher Bay to była w ogóle. Chyba no jest jedna z najlepszych patina, tak? gier na, na pierwszego oryginalnego Xbox'a. jest, tak. jak to wyszło w 2004 roku, to wyglądało jak fotorealistyczna grafika z winem Dislem na środku, nie? No, znaczy trochę tak było, bo tam było, było parę. Bones, chyba tak się nazywał ten. Jones. Ten Jones, tak, że tam Jones, tak. na początku po prostu cała taka świetna. Świetne takie wprowadzenie do tego, i my jesteśmy jakby, bo to jest, o ile się nie mylę, to był prequel, tak? to był tylko właśnie, tylko właśnie zastanawiam się. Ile to było lat przed, nie? żeby tak policzyć? Nie? Bo, bo zawsze yy, wydawało mi się, że właśnie ta, ta gra jest kanoniczna pod wieloma względami, a później przyszła ta, ta, ta, ta, ta, przyszły te filmy, które jakby rozbudowały uniwersum. Mm -hmm. Z tym właśnie fantastyczne kroniki Ten Rydica. animowany komiks był taki, jak on oczy zrobił zupełnie inaczej niż w grze, prawda? Tak, tak, I tak. Wtedy ten kanon się rozpadł trochę, jeśli chodzi o grę. Tak, tak. Na szczęście nie to nie jest taki motyw, jak to Rilly Scott robi, robi ze swoimi... Tak. Ale ja rozumiem, że wiem, czemu czekasz na Riddica, bo zaraz czwóreczka, nie? No, tylko, że ostatnio, nie wiem, pan Windizeli już chyba zrezygnował z siłowni, bo... Mają on skończył zdjęcia, wiesz jak no, jest z aktorami w Hollywood. Oni wyglądają tak jak my, tylko kiedy przychodzi rola, gdzie za pół roku startują zdjęcia, to nie pakują, no bo tak. ich stać na to. Dokładnie, mhm. no. Ale, ale ten właśnie przykład tego Dara Agatiny, to jest, to jest taki, że ona się instaluje, wszystko jest OK, ale instaluje mhm. się właśnie z jakimś, jakimś derem aktywacyjnym i ten derem aktywacyjny chce się połączyć z jakimś serwerem, który już w ogóle nie istnieje. Nie ma go, nie wiem, no po prostu firma krzak i i tego się nie da obejść, bo ja próbowałem, znaczy próbowałem to e, nawet jakiegoś kraka, się one, czy wiecie, czy jakieś podmięć, jakieś te, nie, za dużo zachodu. A ten John Wolf Stranglehold, e, czyli sequel dzieci triady, e, chyba też jakiś case był, bo coś opowiadałeś, bo ja też mam na, na Playstation chyba trzy pudełko, ale nawet nie wiem, czy to działa. Znaczy, na, na akurat, akurat tu jest e, świetna sytuacja, że na Gogu jest ta gra i ona jest jeszcze A, w wersji, okay. wersji polskiej. Z tym dubbingiem? Z lektorem, to jest lektor, wow. Mirosław Uta który ma fantastyczny wow. głos. Znaczy, to jest ten sam e, lektor, który. podkład e, robił na posadzie. Tak, robił też głos do stokera, nie, bo to, to mhm. też powiedział, wiecie, że, że te wszystkie szeptanki, jak to się teraz ładnie mówi, z u Utom, to mają taki. Nie wiem, ja czuję po prostu. Wiecie, bo polscy lektorzy są najlepsi na świecie, no bo specjalizujemy się tym. Nikt prawie na całym świecie nie robi lektorów, tylko bo Polska, I dlatego mamy ich najlepszych ale te głosy, no to są też nie... No, nie ja, do... ja lubiłem te pirackie takie z Glinia z Beverly Hills, co kiedyś Marcin Kendra wrzucał na YouTube. A. to takie fenomenalne było, nie? Takie no. wspominki z przyszłości. Ale, ale wiecie, tak sobie myślę, że, ten, że, że no, jak wszystko, nie? jakby nie da się zatrzymać postępu, nie? Możemy sobie hmm. narzekać. być właśnie, że za naszych czasów, to wiadomo, nie? Był Karlicze. że. i ogóle... zabrało nam pracę. Tak, ale, ale wiecie, no, Jesteśmy chyba na jakimś takim progu jakiś strasznie dużych, żabich skoków tych zmian. No Bo Nintendo te, zdradziło graczy. To też jakby przestał... Ostatnia, ostatni bastion, nie? Tak. Znaczy Nintendo mm. nigdy nie było takie. Właśnie to jest to, że ja nigdy nie, nie, nie pojąłem skąd, skąd się wzięło takie, takie uwielbienie dla Nintendo. Bo ja rozumiem, że nie robią świetne gry, ale, ale to jest taki. Taki, taki kult, do którego się na przykład nie da porównać do kultu do PlayStation. By, Ale wiesz wiecie... dlaczego? Bo, bo my nie byliśmy w targacie w Polsce. Pamiętaj, że Nintendo wyrobiła sobie markę od 85 w Stanach, gdzie walczyła potem z Segą, web w web z 16-bitowcami, a myśmy siedzieli na swoich 8-bitowcach i przychodziliśmy na Amigi. A to już wiesz, to było zupełnie... Coś innego. I potem jak wszedł przez PlayStation i potem dopiero Nintendo 64, ja byłem zafascynowany Nintendo 64, jak Shadows of the Empire nie? i te mm -hmm. Pilot Wings czy tam Super Mario, czy jakoś tam nazywało Mario 64. Tak. tak. No, Jezu, chrystek, ja chciałem mieć tę konsolę, Tu rok, jak zobaczyłem, za te 400 ileś złotych, co był w sklepie, czy 450 mm -hmm. wtedy, nie? I, i wtedy fakty, faktycznie I, to i, I dzisiaj wy... mówimy, że gry są drogie, jak wtedy, po prostu gry kosztowały, jakby w przejściu na, na, na pewno inflację, to pewnie z 1000 złotych wakacje. Ale, ale było mnie gracze i filmy nie zarabiały, nie? Jakby wiecie. I tak. pamiętacie, że państwa minimalna była z 800 albo 7. No, tak. Tak. Polska była biednym krajem. Tak, nie, ma co, nie ma co porównywać, nie? Mhm. No ale słuchajcie, ja Ci powiem, ja ci powiem dlaczego uważam, ja uważam, dlaczego internet jest taki uwielbiony, chodzi o to, że tak, oni zawsze są parę lat jakby z tyłu za, za trendami, nie idą w live service, nie idą w jakieś open worldy, nie robili jakichś tam, wiecie, game pa, tych battle passów, czy tego Ale nie, tam nie masz wrażenia, że oni jakby no. od czasu Wii tak jakby stanęli w miejscu, to co mówisz, bo przedtem faktycznie gonili, no był GameCube fantastyczny z rezydentami. No, w Ludzie... miejscu, ale to 20 lat, to temu no. tak, tak, tak, tak, no. Przegrali i uznali, że robią swoje, no i oni nie mają achievementów. Jakby <tuk> tak. Ja uważałem, że jest 50% szans, że Switchu 2 się złamą i zrobią achievementy, nie? żeby czy no. Ach, Achievementy są ile lat już na rynku? Od ja 300, o tym, przy switchu, od, ale... od 20 lat, mówię o dwójce, nie? Mhm. od 20 lat są, są na rynku achievementy. Sony nie miało, ale zobaczyło, że Xbox to ma i odgapiło i też zrobiło swoje trofea parę lat później. nie. I mina 20 lat od czasu, kiedy Xbox wypuścił, stworzył Achievementy, które się bardzo przyjęły. Gracze je uwielbiają, ja tak średnio, ale jakby rozumiem. Ja o, o nich chodzi. nie myślę, no, okay. no ale są ludzie, którzy biją platyny i jakby to się zrobiło ogromnym I łowcy całym trofeu, takim, z I Stylem tak gier, nie? Tak, jest stylem, stylem grania, stylem życia, nie? Choćby ten Ginko pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam? No, no ja no muszę i... kiedyś z nim porozmawiać, bo dla tak. mnie to jest jakiś. Ja, ja, ja, ja jak muszę zobaczyć, to jak on robi. sobie po prostu dzień organizuje. A ja wiem, ja cię bo, opowiem, wiesz, bo... dzisiaj włączasz Twittera, patrzysz, no Ginko, 14 000 na 128 platyna, włączasz no, Ginkgo 15 taki, Już ci mówię, dla słuchaczy, Ginko powiedział, że to jest 8 godzin mniej więcej nie gra, dobowo. Znaczy ja wiem, znaczy, że, to że tam jest... na pewno sam, na przykład masz kilka wersji, jakby jednej gry, na przykład na, to jakoś, po prostu kopiujesz savey, i na przykład na PlayStation 4 i na PlayStation 5, jakby ten, ten czas jakby na jednej konsoli jest zmniejszony o to, co możesz już zrobić z drugiej, nie? Ale to są, to są jakieś takie techniczne rzeczy do niej Nadal żeby tam... musisz 8 godzin dziennie dokładnie, grać. Dokładnie, dokładnie. I on kończy dziennie też wiem. te duże gry, więc nie mówimy ale o tym. Ale jakimś... to ja nie mam dzieci. Nie, nie, za 5 zł. Nie, nie jestem zajętym człowiekiem, ale jestem w stanie grać nie mniej więcej niż 4 i 5 godzin dziennie. No. Tak jest no ale on mało, mało śpi. A, tak? Po prostu mało śpi. To jest A, sekret. Ja tu okay. no, <głos> no, właśnie. no Musisz mało spać. To samo mówi Ufa. Ufa śpi po 4 godziny. Albo Jak to, 4 godziny, jest to, to, to jest przypadek altera. On ma A po prostu się, alterów. Tak? Jest Nie, Ginko 1, Ginko 2. Ja ginko Technik, Ginko Platformach. Dobre. No, ja w ogóle teraz Dobre. Dobre. Dobre. grałem w The Alters, ale to jak będziemy rozmawiać, co Dobre. ostatnio graliśmy to... O super. To, to, to, to. Ja kupiłem piękną edycję The Alters, tak by the way, teraz w pudełku, no bo wiadomo, no. że mamy kopię tam, wiesz, dostaliśmy, a stwierdziłem, no. że muszę... Odpłacić. Ja mam za darmo z Game Passa. A, no, bo jest Game a ja kupiłem pudełko, piękne wydanie, takie z pierogami, z prasą do pierogu. Pierogi z, z piwa i z jakiejś tam masy... Pierogi's Edition, tak syntetycznej. No, ale y, ja to... No, znaczy nie, powracając jeszcze do tematu, bo wiecie, o, o, co, o co mi chodzi, że, że faktycznie nie, to, postępu się nie da zatrzymać, nie? I, I my jako starsi wiekiem, no ale nie starzy, ale starsi wiekiem, nie, że tak powiem. Hmm. Y, pamiętają. Y, y, którzy pamiętają po prostu, jak te gry się zmieniają, jakby, jakby c, cała ta generacja, że, że ja, ja się obawiam, że po prostu pewna magia może zniknąć, ale jakby same gry się, jakby się nie zmienią. wiecie o co mi chodzi? Że może gdzieś tam w jakim stopniu nie to, w jaki sposób zdobywamy gry się zmieni, no ale przecież to, jak gramy w te gry, no nie zmienia się, bo albo gramy na konsoli wygodnie przed, przed telewizorem z padem ręku, albo gramy na pc no nie. Po prostu zmienia się ten model dystrybucji, on już się zmieniał od, od lat. No nie? No, zmienia się, zmieniają się te zasady tego, jak, jak przedstawiany jest na ten produkt. I, i też zmieniają się, wchodzą nowe gatunki, albo jak, może nie tyle, że gatunki, tylko, no, nie wiem, no, te, te gry usługi, w sensie, yy, wiecie, no, jest, jest też problem z tym, że dużo młodych ludzi, prawda, nie jest zainteresowanych kupowaniem gier, tak, tak jak my kupowaliśmy, kiedy my mieliśmy, powiedzmy, te 20-30 lat i powiedzmy, jak teraz jest, nie, ale chodzi mi o to, że ta, ta luka, ona nie, ona, ona nie została wypełniona przez kolejne pokolenie graczy, bo to kolejne pokolenie graczy nie jest zainteresowane yy, dużymi grami. Oni chcą grać z przyjaciółmi w albo w tego podobnego, tego typu gry oczywiście. Aha. To jest zupełnie inna zmiana filozofii. A wiesz, to, to, to o czym mówisz, to idealnie obrazują dzieci naszego przyjaciela Drozda. No, ściskamy, jak będzie słuchał. Pozdrawiam go mocno. No mhm. mówił, że jego chłopaki na ich nie interesują singleplayerowe przygody, Larry Croft, bo kto to jest Tomb Raider? Nie znają, mnie mhm. I tego typu podobne teksty. Jak ja to usłyszałem, to ja się za głowę złapałem. Fortnite, Roblox. Tak, tak. Valorant. Tym są gry. Valorant tym są, w tym są to, gry w ogóle, przecież tak. w Robloxie są gry stworzone, nie? Tak. No msze są, tak. no Mój, mój tak. syn jest, no oczywiście, to mnie kosztowało kilka addonów i innych reszt takich rzeczy, ale oczywiście jakby... Zakochany w Minecrafcie, i to jest jakby gra jego numer jeden, ale doszedłem do wniosku, że, że to też jest taka łatwość, bo on po prostu sięga po tego Switcha i tam jest ten Minecraft, ten cartridge wsadzony, to jest ten jego ekosystem. Więc mówię, nie, nie, nie, słuchaj. I wyciągnąłem mu ten cartridge, zagraj sobie no. w tego Lego tam, Lego tam, City Undercover, nie? Lego Indiana. I wiesz, i, i wciągnął się i mu idzie, więc jakby to też jest kwestia tego tej jakiejś te, te, te dostępności, tego jak te gry wciągają i później też... Ale no, wiesz jak twoi koledzy i ze szkoły grają właśnie w te wszystkie gry usługi, no to też inaczej do tego podchodzisz. No, my mieliśmy fajnie, bo my się jaraliśmy dumem, o twoim Steinem, Amigą, wiesz, tym wszystkim. Wszyscy grali w to samo. Tak. Nie? I wiecie, i tak sobie ostatnio myślę, że okej, okay, cieszę się, że jeszcze są to takie nie wiem, jakby to powiedzieć, organizacje, jak Limited Run albo hmm. jakieś właśnie tworzone są edycje kolekcjonerskie, które mają wersję fizyczną, ja do, tej pory, tak, ja, ja do tej pory po prostu jestem zły na, na Microsoft, że nie wydali Indiana Jones w wersji fizycznej pełnej gry na płycie. Racja. Tak. A to wersja tylko... na PS5 chyba też nie ma nie, nie ma tak, gry, tak, prawda? Tak, tak, tak. To jest skandal. To jest, coś, jest co ładne po prostu, pudełko. Tak, i coś, co <laughs> sprawiło, że ja po prostu tej gry nie kupiłem. Ja miałem w planach, żeby ją sobie wstać. Wiadomo, że przygotowuję ja się na, na, na, na wyprawę dalekomorską, nie? 20 mil, tysięcy pod żeglugi. I nie mogę tego zrobić ze sumieniem. Aczkolwiek pewnie kiedyś jakoś, yy, nie wiem, yy, na jakiejś Zatoce Pirackiej jest jakaś wersja do zainstalowania pewnie z jakąś tam lewą motoryzacją, żeby to zrobić. Nie wiem. Mnie to nie interesuje, bo to tak jak, wiecie, odkąd pojawił się Netflix, i ten Netflix stał się naprawdę wygodny, to zniknęła potrzeba szukania filmów, seriali w innych źródłach. Ale nie mów, że nie chcesz sobie czasem kupić dobrego nośnika 4K Twojego ulubionego filmu, bo to ja się ja kupuję, na tym kupuję, To ja kupuję, to właśnie to jest to, że z filmami jest o tyle łatwiej, że jeszcze i w ogóle kolekcjonerzy to jest taki, to jest jedyny taki pewne, to jest jedyne takie pewne źródło yy, zarobku jeśli chodzi o właśnie fizy fizyczne A te wersje, przypomniałeś... bo to są te wersje Steelbooki. To są jakieś to, to wiesz, bo, bo to często tak. chyba Rysław też mówi, że on uważa, że będzie tak, że będzie zawsze jakiś niewielki nakład dla kolekcjonerów z wydaniem fizycznym, e, z bajerami, gadżetami. Bardzo niewielki, ale oczywiście klasyczna dystrybucja będzie już cyfrowa. Nie? Mhm. I to chyba jest taki model, do którego się zmierzamy. Znaczy zmierzamy i niebawem A, to nastąpi. Nie? Tylko o ile to jest tak, że powiedzmy te nowe rzeczy są zawsze gdzieś tam dostępne na tych Netflixach, na tych tych, mhm. to jest cała... Cała masa świetnych filmów, które no nie przespały. Ja też oglądam w odmentach internetu i tak. kiedyś ci powiem gdzie. Tak. tak. I wiesz, i, trze, i trzeba mieć tą płytę DVD, trzeba mieć jakiegoś starego Blue żeby to obejrzeć. Chociaż PSP. Tak, chociaż na przykład, tak, WMD, ale jest na Prime dużo fajnych, starych filmów, które, które się pojawiają, tylko bardzo znikają. kupili roznikają. MGM, prawda, i TCM, tam jest chyba coś, jeszcze już nie pamiętam, ale mają fajne archiwa teraz. A, to trzeba tak, kopać, trzeba się właśnie przekopywać. Tak. No ale ja wiem, że, że strasznie odpływam, ale chciałbym właśnie wrócić do tego, że jeśli chodzi o konsumpcję, no nie, no to jest jedna sprawa, ale jeśli chodzi o te zmiany w branży, to ubolewam nad tym, że faktycznie dzieje się dużo złych rzeczy, bo narzędzia się zmieniają, z jakimi, powiedzmy, w których albo za pomocą których tworzone są gry. I, I być może mniej, znaczy bardziej przerażającym dla mnie było to, nie, że Microsoft robi ogromne cięcia, jeśli chodzi o, o, o, o tam, nie wiem, pracowników, tak, że zwalnia na potęgę, tylko bardziej to, że oni się w ogóle tym, znaczy, że oni nie mają jakiejś takiej większej refleksji bo mówią, że po prostu tu zmniejszamy powiedzmy liczbę pracowników, ale zwiększamy na przykład, bo to kosztem jest, albo dzięki temu będziemy mogli większy nacisk położyć na rozwój tej sztucznej inteligencji, tych narzędzi, które, które pomogą na przykład, nie wiem, twórcom gier realizować pomysły, nie wiem, gry i nawet zachęcają do tego. I to jest dla mnie coś, co, co e, oczywiście z jednej strony jest, e, to, to jest ten postęp, nie? nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać, ale wydaje mi się, że, e, że gdzieś tam nie, nie widzę jeszcze te, te, te, te, tych plusów z tego wynikających. Bo co innego, jakby powiedzmy, był to jakiś taki mały deweloper solo, który po pracy takiej normalnej długie sobie coś tworzy i potrzebuje jakieś grafiki, jakiejś interfejsy sobie zaprojektować, nie stać go na grafika. Chociaż teoretycznie grafika mógłby znaleźć, który za darmo mu pomoże. No nie, bo ludzie są tacy, którzy chcą, powiedzmy, brać udział w jakimś projekcie i niekoniecznie i chcą to robić powiedzmy z samej takiej frajdy tworzenia nie? No przecież my generalnie nagrywamy podcast robimy coś takiego co zacyt... tak, tworzenia. tak, tak, bo nie, nie zarabiamy na tym ale, i ale... nawet ktoś słucha tego Ta, zobacz. ale, ale... <laughs> znaczy, zastanawiam się czy wiecie o co mi chodzi że, że po prostu nie podoba mi się ten kierunek w którym po prostu Microsoft widzi jako wielka firma która ma niesamowite przychody zwalniając ludzi żeby później na drugi dzień prawie na drugi dzień powiedzieć, że no, i tak wszystko to AI i tu jest przyszłość. A czekaj, czy oni nie, nie, nie pochwalili się jeszcze chwilę przed tą informacją o naprawdę dobrych wynikach dywizji Xboxa, takich dużych zyskach? Coś tam było, jakiś raport. I Dosłownie potem ta wieść gruchnęła, że jednak zwalniają 10% ogólnoświatowej załogi, w tym oczywiście dużo, jakaś tam część ludzi z dywizji Xboxa. Nie? No ja mam taką teorię, wszystko. że oni zwalniają właśnie wtedy, no. kiedy mają te wysokie zyski, bo wtedy można to wpisać w koszty i to ich nie będzie kosztować. No, bo, bo jakbyś na przykład, jakbyś miał straty jeszcze miałbyś wpisy, dodatkowe straty związane z tym, że po prostu musisz ludziom odprawy wysokie wypłacić, mm -hmm. no to to już jest problem. Nie? No, ale to jest... no nie wiem, Łukaszu, bo też jesteś trochę taki cich, nie wiem, jak ty, ty patrzysz na to, co się dzieje w tym, w tym świecie, w tej branży. Jeśli to chodzi tam, o... Staram się wam nie przerywać. Ja najbardziej płaczę po Perfect Darku. Ja też. Wiem, że on tam był problemy. Wiem, że tam ta gra za długo postawała i w ogóle z tego projektu odchodzili ludzie i tam nawet nie no Po 6 latach odeszli. byś to sam chyba uwalił. No, nie? ale po prostu i tak uważam, że no. Szkoda. Na którymś etapie popełniono błąd i nie za. Albo tę grę, grę anulowano za późno, że tak powiem. A podobał ci się ten filmik, ten pseudo-gameplay? Bo to był chyba gameplay z rok temu, co pokazywali na samym No właśnie, Game Fest. jest wokół dużo zamieszania wokół tego. Chciałem też o tym porozmawiać, bo mhm. ja czytałem na Bluskaju wypowiedzi level designera, który pracował nad tym. Tak jak on to opisał to wyglądało jak taki typowy sterowany pokaz na y, jakby y, sterowany pokaz gry na pokaz gier nie wiecie o co chodzi Nie okay. 3 że taki nietypowy prostu... typowy vertical slice tylko taki vertical bullshit slice nie no właśnie no właśnie, no właśnie nie bo chodzi o to że to wszystko Jedna ścieżka do przejścia. Asety, te okay. wszystkie asety tam były no nie mm -hmm. to nie jest Aha. tak że to oni że jakby tylko nie, nie... mógł zejść ze ścieżki o tak to się ktoś chodzi. biegał faktycznie okay. po tych poziomach no nie? To wszystko tam było, tylko po prostu trzeba było przejść go w jeden taki wyuczony sposób, żeby to wszystko za, zagrało tak, jak trzeba. No nie? Ale to nie jest tak, że oni po prostu, nie wiem, wyrenderowali go, go kompletnie z czapy, no nie? i tego w ogóle nie ma. Tylko to wszystko tam było. Nie? Czyli nie przypadek Kilzon. Eee, dwa właśnie, czy trzy. Już właśnie tak. miałem nawet z Borysem taką całą dy dy dyskusję na, wiesz, no. na na Twitterze, bo po prostu Borys uznał, że. Jak coś jest fejkowe, to już nie ma znaczenia, jak bardzo. Jest fejkowe. Nie? Czyli nie. na zasadzie ukradniesz złotówkę czy milion jesteś złodziejem. Nie? No ja się z tym nie zgadzam. No nie no, nie, no ja też nie bo są, zgadzam. Bo są po prostu... On nawet użył, użył tego dosłownie takiego porównania, nie? Że, u, że obojętnie, czy ukradniesz y, dolara czy milion dolarów, jesteś złodziejem. A ja uważam, że no, są odcienie szarości. No nie? I, I ten pokaz był sfejkowany pod wieloma względami, ale nie był całkowicie fejkowy jak render, jak Killzone 2 słynny, czy tam MotorStorm. I... I może rzeczywiście ta gra byłaby słaba, i Microsoft chciał uniknąć kolejnego Redfalla. No Red kosztów, nie? byli no, nie? sami rockstarzy. I... Ale to nadal. Jak mm -hmm. oni stworzyli nowe studio i stwierdzili, że to studio Aaa to mm -hmm. dlaczego ono było tak źle za zarządzane przez tyle lat, że tam ciągle odchodzili ludzie i oni nawet jak już wiedzieli, że tam jest źle, to jeszcze wypuścili... Jeszcze, jeszcze, jeszcze naprawdę, jeszcze by mi tak nie było ale gdyby nie było tego pokazu, mm -hmm. bo, ten, bo ten gameplay naprawdę... Jakby zrobił mi smak na tę grę. No trochę pomyślałem o nowym Deus Exie, że przynajmniej na otwarcie no. West dostaniemy dobry science fiction. Tak, no. takie trochę właśnie w no. sim. I jeszcze wie, wiecie, jak już Deus naprawdę mogliby po prostu... Nie, no właśnie w sensie nie, właśnie, że zastąpi nam tą lukę, wiesz? Bo Swoją drogą, bo ja zapomnę, muszę tego powiedzieć. Zwróćcie no. uwagę na grę Hell is Us. Tam jest ten główny designer chyba o Deus Exa Human Revolution. I ta gra naprawdę fajnie się zapowiada. 2 września czy 4 września wychodzi. Co to zagrała? Jakaś. Wygląda jak Death Stranding A. w świecie, nie wiem, ster sterile blade, jakieś ufoki, ale to się dzieje w jakiejś takiej Serbii, wiecie, w krajach bałkańskich, gdzie jest United Nations i jakoś po wojnie jakiś dziwny świat. W skrócie tak. oczywiście. To demo był, nie wiem, czy to, jest to dostępne. Na Steamie mm -hmm. chyba jest, bo na konsolach nie było, ja nie grałem w to, ale się strasznie zainteresowałem ostatnio. Okay. ale to, mi to miały jakieś takie solsowe, sol mi się dowało, że solsowe motywy. Czy, czy, no, czy od Odrobinka walk, walka mieczem z tymi dziwnymi postaciami, ale zwiedzanie świata jest podobno fajne i zagadki, i rozmowy z ludźmi, więc ja, ja, ja czekam chętnie. Znaczy, masz rację, że ten, no, tym głównym projektantem jest właśnie ten y Jonathan, Jonathan Jacques Belette, który jest właśnie, był art dyrektorem Chyba hmm. the Revolution i Mankind Divided. No właśnie, dlatego hmm. zwrócić uwagę chociażby przez to na to. No, może, może. Ale no wiecie, no ja się, ja się tak zastanawiam, co, co się dzieje z Microsoftem, jeśli chodzi o to, bo może faktycznie taki kubeł zimnej wody był potrzebny, żeby jakby zmobilizować te pozostałe studia, które nadal jeszcze są. Bo był taki moment, że... że I to było jeszcze przed tym, jak... Yy, Microsoft kupił Activision Blizzard King, że to było mm. tak, że wydali chyba 20 ileś tam miliardów, już nie pamiętam dokładnie, no te wszystkie studia, między innymi Obsidian, i tak dalej, In Exile i tak dalej, i tak dalej chyba. I te gry dopiero wychodzą teraz. Dokładnie i tak, tak się że nie gdzie, gdzie są te tytuły, no i bo to już minęło dwa lata, 3 lata i tak jak. 5 lat. Tak, nic się nie działo i teraz... Teraz jakby mamy powoli jakby owoce tego, nie? Bo ten Clockwork, clockwork Revolution. Revolution. Świetnie wygląda. Tak, Taki tak. disonal co duchowy spadkobierca. Hmm? Bioszek bardziej dla mnie. Judas dla mnie bardziej będzie bioszokiem. No właśnie, to jest ten. I... Infinite. <grymne> <grymne> <grymne> Okej, okay, wygra. <grymne> Dobra. Chociaż tak raz podobno to o to mi chodzi. A się taki... o Judasie, czy o. Nie, Klock... właśnie, mówił o, o Clockwork. A mi się jakoś Dishonored skojarzyło. Ja. Może przez ten punkowo wiktoriański klimat. No, no. I wiecie, i, i trochę tak ten Microsoft ostatnio znowu jest na tym świeczniku. No bo tak, miał, miał taki moment, że, że wrzucił parę fajnych G do Game Passa i nagle. Wow, super mieć game Passa, no, no Bo świetny rok mieli Duma, a przyrzucili Indiana jeszcze w grudniu był. Teraz Dum tak. z takich dużych tematów, to Altersów możesz później, sobie grać. Później pozacali sobie w kolano, nie? No bo no. pokazali, że e, po pierwsze, A nie produkujemy już Xboxów, a to, co zostało gdzieś na magazynach, no to jeszcze Pod podbijamy tak, stówk, e, o stówkę. I jak znajdziesz gdzieś nowego Xboxa, to fajnie, to kup sobie, no nie, tylko musisz zapłacić potem, potem pomogli Sony, które nie miało gry, zaczęli wszystkie gry im wydawać. No dokładnie. No. Rewelacja. No? Najlepszą ścigałkę po prostu teraz Sony no, ma. Powiedzcie mi, Force gdzie jest Halo? Halo? Gdzie jest nowe Halo? Jakakolwiek informacja? Ja jestem wielkim fanem i po prostu jestem załamany, nie? Od czterech lat czy od pięciu lat. Może że, że y, posiadacze Switcha 2 dostaną niedługo Halo, to będzie Halo S Master Chief Collections y, y, Legendary Playjaka. Edition. Jakaś taka. W sensie, posiadacze PlayStation muszą dostać Halo, bo znaczy, to jest Na PlayStation ważne... pewnie tak, ale wiesz, no. Posiadacze PlayStation dostają Gears of War. Y -y -y. Wersję to. jakąś taką Ultimate, tak? Która jest pewnie kolejnym remasterem Remastera, no ale to już tak. nie, nie czepiajmy się, powiedzmy Ale szczegół. sam fakt, że odpalisz to na PlayStation 5 <głos> jest fantastyczny. <głos> Dokładnie, this is Xbox. I wiecie. <głos> I teraz, ale zastanawiam się, bo e, cała ta sytuacja sprawiła, że przestano mówić o. Gears of War Eday. Powiedział chyba Phil Spencer na koniec tego showcase'u ostatniego, że zarówno to, jak i Fable to za rok pokażą. Czy to wyjdzie za rok? Jakoś tak. No tak, ale w ogóle nic w tym roku nie... nie no tak, bo to był chociaż teaser, trailer, nie? taki. Tak. I, Też i, mnie to znaczy ja, ja w ogóle nie tęsknię za młodym Markusem Phoenixem. Wiecie. Ja bym bardziej właśnie... taki Szósty prawdziwy być, remake, remake y, trilogii, ogry, ale taki prawdziwy remake, remake nie? Nie, ja mam szóstkę już chciał, no też nic nie wiadomo o kontynuacji. No tak, no bo szóstka w ogóle to też, bo też o ile dobrze pamiętam, to ge Gearsy piątka się zakończyła jakimś takim cliffhangerem, a przynajmniej tak, tak. Nie, nie zakończyła. I to są, to są jakieś takie, no naprawdę, tak jak bandyckie są, no. metody Microsoftu, które pozwala, a się żeby... A to DLC, zawalić. które wyszło do piątki? Było takie fajne DLC? i ono też się kończyło tak, totalnym... Tak, to. Słuchaj, Słuchajcie, kończyło... to jest rewelacja. Zagrajcie w to, jeżeli Tak, nie ale ono się kończyło totalnym clickhangerem, też. Tak. Coś ale jak, jak to drugi... Ee... Ja byłem przekonany, że to była po prostu połowa, tak, że będzie dwa. jakby drugie DLC, które zakończy tą historię. A Ono się nigdy mm -hmm. nie pojawiło. Ale jest fantastyczny klimat w ogóle ja się z takiej parszywej dwunastki, nie? Takich straceńców, których wysyłają na misję, tak. na, na jakąś tropikalną wyspę, walko, walka z szarańczą, oczyszczaniem jakiejś bazy, odjazd. Tak, ale Nikt wiecie, o tym nie mówił. No, ale wiecie, to jest tak z perspektywy, przez to, że teraz jest mniej takich. Znaczy, jest dużo więcej gier. Wiecie, że wiecie, że jest że dużo gier, ja nie nałożam. Tak, z grani. i jest dużo świetnych gier, ale wtedy było mniej, wtedy jak z filmami, wiecie. I te, które były naprawdę dobre, to wszyscy je znali. No nie było chyba posiadacza. Xboxa 360, który przynajmniej nie słyszał o, o Gearsach, a hmm. pewnie połowa zagrała. No i tak, no powiedzmy, nie, ale e, no, jak, jak sobie pomyślę, to przecież e, te, te girsy to wychodziły niemal, niemal cyklicznie, i w pewnym momencie, jak, hmm. już, e, jak już Cliff Bleszyński nie chciał robić Gearsów, to, e, to people to can fly... Find... Lowbreakers. Tak. I zrobili? Nie, no tak, ale nie, no to. Ale on już chyba teraz nie wiem, co robi mi się wydaje, że on już po prostu jest na wczesnej emeryturze. On... Nie, Cieszy on wrócił się, do gra, on, tak? on coś teraz robi. Wiesz temu, tę te ja, ja, ja poszukam, bo wiem, że coś robi. Nie, bo chodzi mi o to, że, że Judgment, Geese of War Judgment, teraz uh -huh. z perspektywy czasu i ja o tej grze Fajna bardzo graf. ciepło mówię, bo mi się bardzo podoba ten motyw, wiecie, tej, tej retrospekcji, tego, co się wydarzyło i wiesz, to jest wszystko modyfikowane przez to, jak my to pamiętamy i tego oni tam przed tym sądem opowiadali tę historię i my, my wtedy ją przeżywaliśmy, to wiesz, bardzo fajny zabieg narracyjny. Jak teraz myślę o tej grze, to ja nie myślę, że to jest najsłabsza część serii. Ja po prostu, wiesz, chciałbym chociaż taką nową część e, Gears to of War. To ide No tak, no nie wiem, tylko że właśnie to jest, to jest to, że nie wiem, czy chcę, znaczy z jednej strony nie powiem, bo nie wiem, co oni tam mi zaprezentują, ale e, gdzieś tam młody Marcus Phoenix, e, jest dla mnie mniej atrakcyjny niż taki Marcus Phoenix już, wiecie, z bruzdami z, z, tą, z całym tym bagażem doświadczeń z tymi też wydarzeniami, które no ciążyły, no nie I dla mnie, no nie wiem no młody człowiek to jest taka, taka biała karta, to, to Japończycy robią tworzyć historie, których młodzi ludzie są bohaterami, bo to są takie niezapisane te historie, że ten młody człowiek dopiero buduje tą swoją e, to, tą swoją e, mesjańskość, nie jak to powiedzieć też hmm. może nie jest naj najodpowiedniejsze słowo. Ja, ja wiem, po prostu lubię, lubię takich starszych bohaterów, wiecie, takich właśnie, których Kodzima uznaje za, za brzydkich, nie, albo nie za brzydkich, że, że takich, Mikkelsen. który się świetnie da <laughs> później przenieść do świata wirtualnego, bo, bo takie gładkie twarze są za, za piękne nie? i one nie mają wyrazu. No, Czy ty teraz... chcesz płynnie przejść do Death Stranding 2? Możemy Kiedy do to wszystkiego ten... przejść, ja was tylko zapytam, bo cały czas jesteśmy w tym, y jak, jak na to patrzycie, co się dzieje właśnie w tej branży, te zmiany, to jak AI jest wy, wykorzystywane nie tylko przy produkcji gier, ale też przy, przy promocjach, przy tworzeniu materiałów, jakiś, nie wiem, yy, z teraz chyba jakaś taka gruchnęła informacja, że Netflix wyprodukował jakieś seria, w którym po prostu sceny nie są robione yy, tak jak to kiedyś było, nie? że tam jak był jakiś taki second unit albo jakiś jacyś inni tam kręcili te sceny tylko to jest po prostu teraz generowane właśnie przez AI i że, że um, obawiacie się, że po prostu te, te, te nowe gry będą miały takie bezduszne elementy czy, czy na przykład ten tag na, na Steamie że tam jest AI content jest dla was w jakim stopniu istotny zwracać, byście zwracali na to uwagę czy po prostu jeśli gra będzie dobra to absolutnie to nie ma znaczenia może Łukasz? Jezu, ciężkie, ciężkie pytanie. <laughs> Bardzo, nie? Bo, bo ja nie wiem. Po prostu wskazuję, że do tego, po prostu, do czego ten AI zacznie być używany. Nie? Masz Jeżeli... przykład Łukasz z tego. Przepraszam, że się tak wciśniam no, od razu. Okay. The ale teraz ostatnio był taki afera. w ogóle, To był taki drobiazg tam, bo to w ogóle był taki no, no, tekst na ekranie. nie? Jakby Oni popełnili błąd, że tego nie ujawnili. Jasne, tutaj totalnie jest ich wina. Ale tak naprawdę no to no nie jest tak, że im to AI dialogi zaprojektował, albo grafiki AI były. Więc na po prostu do tego, co co z, tym, co z tym twórcy? Jeśli będą chciwi, yy, nie wiem, wydawcy, którzy będą chcieli po prostu jak najmniej yy, zapłacić i zaczną zastępować artystów AIM, no to źle, no to widać będzie, ale to będzie widać w tych grach po prostu, Gracja jeszcze Nie Jeszcze nie jest, dokładnie, no jeszcze AIM nie jest na takim poziomie, żeby, żeby nie dało się tego od razu, od razu praktycznie odróżnić. Nie? Była taka w ogóle afera, że jacyś twórcy. Yy, jest taka gra, o to się coś tak, taki park dinozaurów robi. Kojarzycie o co chodzi? Taka gierka nie. jest. Dachma, ty kojarzysz? Parinozal, nie wiem, Jurassic Park Evolution, albo coś. No, chyba to, coś no. w stylu. I właśnie oni chcieli yy, oni chcieli mieć, y, żeby tam jakieś portrety postaci były, były AI generowane. No i taki zrobił smród i gracze tak się wkurzyli, że to, oni się z tego wycofali, chyba w trójce, Jurassic Park Evolution 3. On miał mieć, mom, mom w ogóle ma, ma premierę w październiku i wyszły jakieś plotki, że ma używać AI do generowania jakichś tam portretów postaci. No i zrobił się straszny backlash tak zwany i oni się wycofali mhm. z tego i przeprosili. No. Nie wiesz, ja, ja po prostu u, ubolewam na tym, że, że w wielu aspektach nie, idzie się do jakiegoś takiego najmniejszego wspólnego mianownika i na przykład e, jeśli chodzi o serwisy newsowe czy nie, no to są clickbaity. Ale wiesz, tak. jest jakiś największy problem a propos tego, co powiedziałeś. E, weryfikacja tego, co podaje AI. To jest straszny problem. Ja zapałem się na tym czasem, bo ja korzystam z AI, -a, na przykład, wiesz, może nie w pracy, bo maila jeszcze sam piszę, ale czasami robię sobie, wiesz co, do odcinka, podcastu, jak mam jakieś filmy, jakiś tam, wiesz, temat popkulturalny, to sobie zapodaję Chata żeby żeby mi wyrzucił jakieś fakty na temat danego filmu, no najszybciej, prawda? Mhm. I często on kłami, on po prostu ma niewiarygodne informacje, które potem spędzą Zmyślnie. więcej czasu weryfikując. No właśnie, to... dlatego, ja, dlatego ja nie ufam ai Ja ostatnio, ostatnio chciałem, mam taką nadhistorykę historikę zabawną z używania AI-a, że właśnie próbowałem ai zmusić do wygenerowania mi y, ocen w z Famitsu. Chciałem po prostu sprawdzić, y, jak dużo gier... Y, dostało dycha, tak? To 40, tam, tak? Znaczy, no, no, 40, jak wiele 40. gier dostało co najmniej jedną co najmniej jedną dziesiątkę od jednego recenzenta, nie? Czyli na przykład ocena 36 w górę, nie? To wtedy 37. 7 do 40, to wtedy mhm. jest 100% pewne, że była dycha. I po prostu on ciągle zmieniał wersję, ciągle mieszał gry, wracał do złych kategoriach, albo w ogóle z gry, które w ogóle miały na przykład mniej niż 37 ocenę, gdzieś dawał. I po prostu i robiłem to jednocześnie na Geminiu, na tym G Gemini od Google i na czacie GPT. Mhm. Jeden i drugi ciągle popełniał błędy i co sprawdzałem, wyrywkowo jakąś grę, to się nagle że ta gra nie pasuje tej kategorii. Albo w ogóle powinna, powinna być w innej kategorii, albo w ogóle w złej, nie? Albo w ogóle nie, nie powinna być nigdzie. I po prostu, no mówię Wam, głupoty takie pisał w pewnym momencie, było coś na zasadzie takie, że powiedział mi, że yy, ta gra, przepraszam, pomyliłem się, ta gra faktycznie nie ma tam 36 punktów, tak jak powiedziałem, tylko ma 38 no punktów. a on więc, bo... On... Ale posłuchaj, się powiedział tak, pomyliłem się, ta gra nie ma tylu punktów, ile mówiłem, ma 38, a więc... Wsadzam ją do kategorii 39. Rozumiesz? tak on napisał. Rozumiesz? Dosłownie tak napisał w wypowiedzi. Ponieważ ta gra ma 38 punktów, to ja ją daję do kategorii 39. Mm -hmm. no my dajemy się troszkę oszukać temu ai tak. dlatego że faktycznie ta składnia, czyli to, co tak. jest tak naprawdę esencją tych silników językowych, jest jest poprawna. Tak. I, I ja na przykład korzystam tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, to może złosło ale... W 99% jak, jak sięgnę po jakiegoś kopilota co albo coś takiego, to mówię, y, to popraw mi interpunkcję, lub na przykład, nie wiem, sprawdź czy, czy stylistycznie jest wszystko mm -hmm. w porządku. I faktycznie to robię, czasami przerabia nie? i ja muszę jakby wrócić do jakiegoś zdania, bo ja mówię, nie, nie, ja wiedziałem, co chciałem zrobić, to ja sobie to poprawię. Ja mam trochę jak ty, właśnie używam go tak utilitarnie tego, ja na przykład piszę ofertę albo do kogoś się odzywam i nie chcę drugi raz tego samego, żebym przerobił delikatnie, stylistycznie maila nie? albo i tak dalej, i tak dalej, więc takie, takie rzeczy jakby bieżące, które mhm. ułatwiają robotę, tak, ale żeby ufać temu, zdawać się na to, no nie, jeszcze nie. Mhm. Znaczy, ja mogę wam powiedzieć właśnie, jak, mi się, jak ja tego szukałem, to jak mi się AI przydał, bardzo ciekawy sposób. Była tabelka z ocenami wszystkich finali nie? Na, mm -hmm. na Famitsu w formie HTML-a. Na szczęście ona była na stronie internetowej. Ja po prostu wyciągnąłem kod HTML i powiedziałem y, chyba któremuś AI-owi, weź ten kod HTML, wyrenderuj mi tabelkę. No nie z tego kodu. I on wyrenderował tabelkę, no jakby nic nie pomylił, bo Bodana bo już miał. Mówię mu, weź tą tabelkę, podziel, nie wiem, na trzy ka kategorie. Albo po posortuj po y, alfabetycznie, nie I to, to robił super. I ja bym nie potrafił z HTML-a. Jak mhm. ja bym miał ręcznie przynosić z HTML dane do tabeli, to to musiał robić ręcznie po jednej komórce. No Zdajęło tak. mi to kilkanaście minut, a ja to zrobił po prostu w sekundę. Nie? No takie rzeczy są spoko. I to jest, to jest ten element, którym to narzędzie powiedzmy, no. jest przydatne. Tylko właśnie no. problem jest wtedy dla mnie, kiedy Ale no, no nie narzędzie... chciałbyś, żeby zastąpiło grafików, muzyków... No, no, e... no i na przykład i, i też ty, ty, tych konceptów. design narrative writerów, nie wiem... Co no nie, wiecie, ale to widać. No widać, tylko że czasami masz, masz takie wrażenie, bo wiecie, no modnie jest tak powiedzieć, czy modnie, że grasz w jakąś grę i nie, no to, to chyba te dialogi to pisało jaj. Ale to jest tak, że te dialogi nie musiały być pisane przez jaj. No po prostu ludzie tak czasami się, nie tylko, że krygują, tylko autocenzurują, wypłaszczają pewne słowa. Wiecie o co chodzi? Że mm. Ja zawsze daję to przykłady, że język, który na przykład mam, mamy w filmach, nie wiem, nawet 20 lat temu, albo 30 lat temu, on by już dzisiaj nie przeszedł. Bo jesteśmy zbyt, jako społeczeństwo, jesteśmy zbyt wrażliwi. I, I teksty piosenek, które są... To, jest, to nie jest. No. Tak, ale te, wiecie, te teksty piosenek są takie, że po prostu nie jesteś w stanie ich śpiewać na głos, bo możesz mieć kłopoty, no nie? Więc to jest to. Wiesz, myślę, że akurat piosenki rapowe się nie zmieniły za bardzo. <śmiech> tak, tak, tak. I to jest, ale wiesz, <śmiech> <śmiech> znaczy jest taka świetna stanie nie wiem, czy pamiętacie, jeden z takich najlepszych filmów e, w ogóle, generalnie, o... o. O ludziach, o życiu, o pracy, e, office space. Mm -hmm. no, I jak jest. E, to Michael jest, nie? Tak, i tam, tak, i tam jest początek, no, czyli te gościa, które chyba wiedzą. nie? o ile się nie mylę, dobrze mówię. I BBC Bad Head przede wszystkim. Tak, tak. I, No i też Silicon Valley, e, kapitalny serial. E, to, to tam jest taka scena, że właśnie chłopak jedzie samochodem, no, nie do pracy w korku, taki wiecie, no, pracownik korporacji i sobie rapuje, taki wiecie, no, ten, ten, ten. Ale jak tylko by ktoś tak się, że ktoś mógł usłyszeć, nagle on tak cisza głos, cisza muzykę i tak dalej, wiecie. No nie, bo... ale, ale, ale to było lat temu. No, no, to chyba 97. Roku, albo któryś, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Mm -hmm. Ale proroczy film, tak samo jak inne te... te znaczy, po prostu, no nie, wiecie. No... Upadek z Douglasem też jest proroczy, bo ja często się na tym łapię, że chciałbym otworzyć bagażnik, wyjąć Uzi i pójść w miasto. Kwestia wieku, no. Mm -hmm, mm -hmm. No teraz żyjemy w takich ciekawych czasach, nie? Ale... Wiecie, no, my jako gracze też nie możemy to bardzo narzekać. nie, bo yy, yy, Jest za dużo gier. O, tak, tak, jest, jest za dużo powiedział. gier. Mamy tego, tego Game Passa. I mamy wszystkie konsole niemy, świata. Tak. Jestem w ogóle jakaś taka informacja poszła, że, że jednak yy, coraz więcej jest takich głosów negatywnych ze strony deweloperów, wydawców, że jednak to Game Pass to jest zło. I Był jakiś taki tekst, ale pytanie... Tak, czy... Antonio to powiedział ostatnio. I, I to jest pytanie, no nie, czy to jest zło. Ale czy to on dostał nie pieniądze jest. za jakąś grę, czy chciałby tam dać grę za pieniądze? Bardzo trudno jest dostać się na Game Pass. Jest wiele filmów, które by chciał wysłać grę, bo Game Pass rob, robi podwójną robotę. Tylko musisz mieć pewność, że masz świetną grę, tak? mhm. Wtedy Game Pass działa jak, jak najlepsza reklama. No taki bo każdym, schał, na przykład nie? No Ich i nie przykład... ma w Game Passie, a, a, a pytanie czemu, bo jest super. Już no. pytanie ile na przykład kopii sprzedało się na przykład Chlorobscure Expedition 33 na, na PlayStation 5 po tym jak po prostu ta gra niesamowicie odpaliła i wiadomo, że większość fanów grających na Xboxie mogą grać za darmo w Game Passie, ale zobaczcie, no przecież no ta gra osiągnęła niesamowity sukces. Tylko 30 osób je robiło, wiesz o co dzień. nie? A na pewno. Ale, ale wiesz co, z drugiej strony tak od razu to masz przykład The Alters, bo znowu sobie przypomniałem, że grasz. Eleven Bity ostatnio powiedziały, że sprzedało się do 7 lipca 280 tysięcy egzemplarzy. No. A Day One była premiera w Game Passie, więc okej. Okay, no. no ale to jest malutko. To jest malutko. To jest... Na, na, na nich to chyba nie jest tak mało wcale. jak Są, ale no ja wiem, że tam jakieś były problemy Eleven Beat, pokasowali projekty, musieli się skoncentrować na, na, na The Alters. I wiesz, i to jest świetna gra, tak samo jak Frostpunk 2, to są świetne gry, mm -hmm. tylko, tylko zastanawiam się, ile tak naprawdę musi się sprzedać kopii dla takiego studia, takiego wydawcy, żeby mówić o tym, że nie tylko nie jesteśmy na plusie, ale też to nam się opłaca i to nam no, umożliwia pracę nad kolejnym projektem, nie? No generuje zyski, tak. Tak, tak. Jasne. No ale no... Nie wiem, możemy... Znaczy, ja tak się zastanawiam, czy możemy na przykład zmienić temat na jakiś mniej... mniej um... Dawaj o grach, eventach, tak, wakacje, tak. imprezy. No to powiedzcie, co, co pozytywnego... Ja byłem w Krakowie się... u Simplexa i miałem wspaniały wieczór z Simplexem, ledwo do hotelu dotarłem. Bardzo mm -hmm. fajnie było. Ale to był ten związany z, z wypadem do Nowej Huty? <laughs> tak, tak, tak. nowo Nowochutecki wypad do Krakowa. MDA, tak. Znaczy, nie, nie jest, mam... MDA jest o samej rozgrywce, więc nie możecie pewnie tak, bo... o samej rozgrywce rozmawiać, bo ja już widziałem, było, Ja nie byłem godny. To tylko Czecha był. No, no. No bo jestem ja tylko wieś, Podcastowym. Czekam ma znajomości po prostu. Ale wiecie, to, ale to jest też ciekawe, bo ten event się to był taki spory, gruby event. Tam byli sami goście praktycznie z zagranicy, dużo, dużo takiej klasycznej. No nie mogę powiedzieć że To byłeś jak, tego jak... drugiego dnia. Ryszard po... mówił, że pierwszego po... dnia było więcej gości z Polski. Aha, Albo nie, drugiego dnia. Albo nie, tam tak... było chyba dużo, bo, bo Blober, Blober, jako wiesz, firma o zasięgu globalnym, nastawia jednak na zagraniczne serwisy, największe portale, największych youtuberów, influencerów. Ja się nie zaliczam do żadnych z wyżej wymienionych tematów. Natomiast faktycznie ja tam poznałem ludzi z IGN, -a, z GameSpot, z Destructoida, więc wydaje mi się, że przez dwa dni oni po prostu, po prostu rozdzielili to jakimś kluczem, nie wiem jakim, ale wiem, że byli dziennikarze zarówno w czwartek, jak i w piątek. I, i, I faktycznie to była impreza, która wiesz pozwalała pograć 2,5 godziny w Kronos The New Dawn, na który wszyscy czekamy, oczywiście, pewnie, bo czekacie, nie? Tak, znaczy ja czekam w ogóle, to jest ciekawe, bo, bo no to była, wiesz, bo, duża grupa, bardzo godnych, ale byli bardziej godni jeszcze wcześniej, bo ja kilka miesięcy, nie, no miesiąc to nie, ale tak przynajmniej półtora miesiąca temu czytałem artykuł w Edge. Ja nie też wiem. mam tego Edge'a, tak? Tak. Więc oni już musieli być, że biorąc pod uwagę redakcyjny, to pewnie jeszcze miesiąc jeszcze no i CD wcześniej. No Na CD Action i PSX Extreme tak samo byli wcześniej. Dokładnie, puści, więc oni tylko, nie. że oni mieli tylko chyba godzinkę. Nie, dwie godzinki. Wiesz co, PSX tak? Extreme napisali, że dwie godzinki. To, mi się wydaje, że grali w CD to samo. Co... Grali tylko godzinę, wiesz. I, Aha. I tam, może nie skończyli na... tego, Vertical. Tak, tak. <laughs> w ogóle, wiesz, tak sobie pomyślałem, że nie możecie mówić o samej grzele. Ja mógłbym na przykład cytować rzeczy z, z tej tej, e, z, z tego magazynu. nie No Tam Prawda jest... jest taka, że faktycznie wszystko można powiedzieć 28 lipca o 15. Tutaj będzie tak. kryptoreklama starego gracza. Ja zapraszam na YouTube, bo będzie najnowszy gameplay, wcześniej niepublikowany i ja z Borysem będziemy gadać. Mm -hmm. Ja się z Borysem Nieśmielakiem z, z Roka Borysa będziemy gadać o wrażeniach z gry, bo jakoś tak razem graliśmy, siedzieliśmy koło siebie. Tak. I może to jest fajne dla kogoś, tu czeka. A nagrali tak. twój gameplay? Czy, czy... Nie, żaden gameplay nie był nagrywany. Oni przygotowują swój, tak. ale ja go też skomentuję, bo chcę zobaczyć, co w nim będzie, czy to jest po prostu zapis tego przejścia jakiegoś szybszego, bez naszego obijania mm -hmm. się, wiesz, o korytarze, pokoje, bo no, chyba tak, no. Mm -hmm. no to, Ale jest na co czekać, powiem no tak. To no to tak, nie, no, czyli, znaczy ja tak powiem, bo ja nie byłem, więc mnie NBA nie obowiązuje, to tylko powiem, co było w magazynach i to naprawdę mm -hmm. zapowiada się na, na fantastyczną grę, nie wiem, tam chyba pracuje nad tą grą też niewiele osób, nie, jak się tak pomyśli, nie? nie, nie, nie, nie no bo nie miałeś z jednej strony, zobaczyć. team Team oddelegowany do Silent Hill Remake 2, a przecież projekt Kronos powstawał też już parę dobrych lat. Oni równolegle zawsze robią dwa projekty. Jeden na zakładkę ma premiera i potem drugi. Nie? I, I to jest to, że oni dowożą. To nie jest tak, że uh -huh. oni coś zapowiadają i, i to się nie, nie ukazuje. Bo co by tam nie mówić o medium, co by nie mówić... Znaczy jaka ta Silent Hill 2, to jednak same superlatywy. Nie, to nie? dobra gra, tak. Ale i obserwer był... W no, Medium nie... mi się też podobało. Ja. Łukasz też chyba się zagrywałeś, nie? W Nie, w Medium. Aha, Medium. Akurat nie. 5 na 10. Zacząłem grać niedawno, w me... bo ja ciągle czekałem na tą polską wersję, wiecie. Na się. dubbing, na polski dubbing Dorocińskiego i Rosati i tekstury, żeby nie były, kurczę, połowa... Ale wiesz, to było najlepsze, jakby oni faktycznie no. nagrali ten dubbing, ale mnie no, pani Weroniko, no, nie, pani Są akcent słaby. nieakceptowalny, e, hmm. pani Dorociński, do... Może za, no... za parę lat będzie pan gdzieś w jakimś holudzkim A... filmie z jakimś znanym aktorem występował, ale na nasze standardy jeszcze nie ten język. Teraz co ja, już nawet, niech już nawet AI kurde wygeneruje te dialogi. W sensie na bazie tych, tych oryginalnych, nie? Niech weźmie po prostu no, znaczy ja to mam jest taki trochę, problem nie? z tym, że, że polskie gry. Ja rozumiem, że, że to są koszty i, i te koszty powiedzmy się odkłada w czasie, jak gra odpali, to wtedy można to robić, ale. Polski gry nie mają dubbingu, to jest dla mnie problem. Kurczę, Death Stranding ma polski dubbing. I to do, dosyć dobry. I nawet A, w jednym no. momencie, ale nie zdradzam, pojawia się Boberek, no. który... sorry, ale... Mm -hmm. Albo taki na przykład Taumaturk, nie? Tam jest cholernie dużo dialogu. I dodali to po fakcie dosyć. Po fakcie, tak. długo, długo I ta po gra fakcie fakcie jakoś konsolę, super tak. nie zarobiła, ona chyba w ogóle straty przyniosła. bitom. Ale jednak ten dubbing zrobili. Mm -hmm. Ja nie wierzę, że, że bluber nie mógł tego zrobić. No może ja bym sobie... na taką strategię. 11 Beats, 11 ja. Beats. The Alters? No, to Alters. ma polskiej, jest Nie ma polskiej wersji. Jest tylko. Co, De Alters? Napisy. Tak. Mówi o dealters. Alters. No. no dobra, ale jakby gra się dzieje w kosmosie. Nie? Jakby... No tak, Polaków o, nie ma w kosmosie. Ko ale to ko jest amerykańska dzieje... korporacja. No dobrze, Kronec ale wiecie, się co dzieje co w latach 80. Alternatywnej, alternatywnej. Nie, no ja no wiem, universum. że. No tak, no, ale Descending też nie dzieje się w, w Polsce, to się dzieje w Meksyku, w Ameryce, w, nosyku, w <laughs> No właśnie, więc sorry, ale więcej tym bardziej, jak tak. Ja chodzę po ośrodku wypoczynkowym w zbudowanym w PRL-u i tam są plakaty po angielsku, że jest dayroom, tak. dla mm -hmm. dzieci, a to jest świetlica. No. Czemu to nie prześwietlica? świetlica? Znaczy wiesz co, bo mi się wydaje, że tam prawdopodobnie to, to e, wtedy jeszcze ugięli się pewnie przed tą taką, taką e, takim podejściem, że to musi być zrozumiałe, to musi Słuchaj, być... ale dla... co szkodziło, ja powiem, e, raz, że tam jest taki miszmasz, że część rzeczy jest po polsku, a część po angielsku. Albo masz, przykład, kocie albo masz na przykład receptę po angielsku, masz tam, wiesz, name, surname, wiesz, taka do wypełnienia takie pola, nie? I masz mm -hmm. tak, name, surname, PESEL. Ja. No super, nie? No ale jakby był social security number albo coś takiego, to mógłby no, być ale, to... ale wiecie, to no... ja tylko powiem, co przeczytałem właśnie w C-Action, że, że plakaty, które się pojawiają, takie propagandowe, w mm pronosie -hmm. będą już w pełni po polsku. No są takie. Tak. tak i że, że, nie, że to, jest, to jest właśnie fajne, że oni... Słuchaj, nie my, ta akcja będzie się prawdopodobnie rozkładać, nie wiem, o co chodzi z tą Nową Hutą, czy ona jest tylko inspiracją, czy to faktycznie będzie jakiś Kraków... Nie, w nie, ten, nie, to jest jakby oficjalne, że Nowa Huta jest miejsce, które zwiedzamy w świecie gry, czyli w tej alternatywnej na perelowskiej Polsce, lat 80. gdzie nastąpił pewien kataklizm, ona jest zniszczona, taka dystopia, mhm. znaczy, przepraszam, postapo bardziej takie PRL-owskie, no to, to jest inspirowane wyglądem nowej huty, ale nie jeden do jednego. W sensie sam kombinat metalurgiczny, do którego no, też nie widziałem, może tak powiem, ale jakby te elementy wokół huty, to miasto, ta dzielnica, tam jest, tylko ona nie jest jeden do jednego, jakby jest częściowo mhm. wiesz, inspirowana i przełożona. To robi w super wrażenie. No jest tak jak mówisz, wszystkie te plakaty propagandowe, sklep Jędruś, który było widać na trailerze, prawda, to nic nie zdradzam. Gendruś, przepana, Gendruś. A, nie, jest Jędruś. No ale Gendruś, no bo angielski, angielski dubbing. Na pewno angielskie si powiedzą. Ciekawe jak będą wymawiać to. Tak. No właśnie. Gendruś. Nie, no mi się no, podoba to... ta, ta inspiracja w tej grze po prostu wszystkim, co, co, co mnie kręci, jeśli chodzi no o, tak. o klimat science fiction i, i tam bo i mówi się o coś i mówi się o tych mapach. bo, mało, no, bo się, to jest to, to podróżniczanie. Tam jest części, bardzo fajny unique selling tak, point, który w widzieliście trajlerach. w trailerach, czyli asymilacja wrogów. To jest bardzo ciekawy pomysł tak. i świetnie, świetna egzekucja tego pomysłu Jeśli nastąpiło. w ogóle gameplay, nie, no nie, no, czy tak to możecie po, powiedzieć, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale to nie odpowiadaj, nie kiwaj głową, ale ja tylko powiem, <śmiech> że jeśli ten gameplay będzie tak dobry jak właśnie w Death Space, tym, nawet w tym remake'u, to, to myślę, że, że, że to będzie po prostu kolejny pretendent do, do takiej topki roku. Bo, bo ja chciałbym wierzyć, że Polacy mogą Nic zrobić tę grę. Nie mówię o... Bo wiesz, bo Silent Hill 2 mimo, że... To była się świetna gra, ale ona nie, nie miała tak, szans, żeby tak, tak, powiedzmy w, walczyć o, o Game of the Year Awards. Że, że w tym roku naprawdę będzie się Już ciekawie. mamy, zobacz ile gier, gier jest. Tak, Dzisiaj tak. jest czerwiec, a ja na akord gram ostatnio. Nienawidzę grania na akord, to jest mm -hmm. mój problem. No tak. To tego nie rób. <laughs> ale wiesz, no, po, mamy podcasty, musimy opowiadać tak? o grach, nie które musimy, musimy przejść. Znaczy, to jest to, że, że e, ja, ja czasami po prostu e, m, kupuję dużo gier, ale ja kupuję dużo gier na przykład takich starszych, na przykład no Goku mm. I, i teraz mam taką fazę, że kupiłem gry, które prawdopodobnie od nich się odbije, ale będę chciał je spróbować, bo to są jakieś gry z bitwami morskimi, jakieś okręty tam. Ale są, ja tak zrobiłem, wiesz co, kupiłem ostatnio na promocję Have, no Mouth and I must scream, bo wyszło na PlayStation pierwszy raz chyba od, od nigdy, mhm. nie? Czy od zawsze, jak to się mówi, i to faktycznie wygląda jak ta stara przygodówka, tylko na panoramicznym ekranie, gdzie wiesz, jak padem kursorem sterujesz, to po prostu czekasz, żeby kursor do miejsca docelowego tak. doleciał. To będzie masakra. No. Nie? Świetnego. Będzie masakra, ale też y, jeśli oni nie dodadzą tego nowoczesnego systemu podpowiedzi, jakiegoś, nie wiem, podświetlanych tak. elementów, czy coś takiego, to wiesz, to to jest całe pokolenie, które mogłoby sprowadzić fantastycznej gry pod względem narracyjnym, fantastycznej w ogóle, historii. Odbije się, Harlana, tak, wiec, odbije się po prostu od, od archaicznych elementów interfejsu, rozgrywki i, i no, no, nie, nie da się grać w stare gry już teraz, kiedy my jesteśmy. Nie tyle, że przyzwyczajenie nowych gier, tylko po prostu masz, masz wybór. Rozumiesz, masz, masz dwie świetne gry, tylko jedna gra jest zrobiona w nowoczesnym stylu, że powiedzmy ma dużo tych quality of life e, improvements. No tak jak, jak w r Island. Monkey no, jest idealne sterowanie, tak. tam wszystko gra. No. Więc ze względu na to, że musisz dysponować tym swoim czasem tak, tak no to wiesz, no nie, no zagram w tom. Gra i tyle, nie? I... A potem wychodzi taki behemoth jak Death Stranding i siedzi z no, dwa tygodnie. No. Że jak chce się, możemy przejść tak płynnie, w co ostatnio. Ja nie skończyłem. Nie gra, <laughs> się wydaje, że każdy jest na jakimś innym etapie, bo ja skończyłem, ty jesteś pewnie gdzieś w nie połowie. Gra. Nie, nie. Łukasz ja jest chyba nie gdzieś... Ja nie wyszedłem w ogóle. Ty nie wyszedłeś z Meksyku. Z Meksyku. Z Ale ja zgrałem w Bananze. No <laughs> właśnie, więc. A ja więc... Robocopa skończyłem. O! Więc mamy dużo tytułów, więc nie wiem. Może zaczniemy w od... od... o razie. to zaczniemy od tej, tej bananzy. No, bo to jest gra, no. to jest drugi ekskluzyw na Switcha Kopiłem. 2. I to jest no. e, ile już ma, m, tygodni od premiery Switcha minęło? Miesiąc. Nie, ponad miesiąc. Tak. Niewiele ponad miesiąc. I Panaza ma 90% 90 średnią na Metacriticu. Ale słyszę wow. różne opinie. Jedne to są właśnie takie, że fantastyczna gra, bo wiadomo, no nie Nintendo i Donkey Kong i a co to, to można taki, robić. A twarze technicznie to już po prostu strasznie nie dowozi. Więc panowie, powiedzcie to nie mi, nie jest do końca że ja właśnie. nie odpaliłem prawda. jeszcze. Łukasz powie. Znaczy, powiem tak, to, to, są trochę, to są troszkę dwie gry, bo ta gra odpalona na ekranie dużym, nie, w 4K, w tym doku niszczęsnym doku, który nie ma... A Kupiłem kontrolera. Kupiłem, przez Ciebie. Oh. No, w zasadzie, ta gra odpalona po prostu na ekranie 4K dużym, w doku, który nie ma VRR, klatkuje momentami okrutnie, zwłaszcza na, na mapie. Jak się wejdzie na mapę, to tam to, mam wrażenie, że ta mapa to chodzi w 30-20 klatkach. I przez to, że nie ma VRR, to właśnie są ogromne spadki, bo Nintendo z jakiegoś powodu ma taki system, to się nazywa Double Buffering, który powoduje, że jak spadnie ci chociażby o jedną klatkę poniżej 60, to od razu spada na, na 30. Nie? I masz takie, oh, wow. i to likwiduje VRR. Nie? Tego mm -hmm. nie ma, jak jest VRR. I, i na, jak akurat teraz. Nas, Damian z podcastu naszego, nas zaprosił do siebie, do zbuczyna, do jego domu rodzinnego i tam przez y, siedzieliśmy dwa dni graliśmy mogę zacytować gry, klasykę? Gryowaliśmy... Co? Mogę zacytować tak, klasyka, nie, ten, gdzie jest jest. <laughs> tak, to jest ten zbuczyn z tego, z tego, z tego tekstu. To był to albo tekstu Lis, redaktora Lisa. To był Lis, albo, nie pytam, czy to był Lis, czy to był Lis, ten. Lis. A to nie był ten. No, Młodziutki drugi. Lis jak fakty odpalał. Dobra. to Durczok, przepraszam, to no, był Durczok. No właśnie, no właśnie miałem powiedzieć, to nie był Lis, czy to był Durczok. Bo wydaje mi się, że to był... Bo... Nie, durczek to jest. był od stołu. Durczek to no, tak, mówił dobra. o brudnym stole. Dobra, no czyli tak, to z bucznym były protesty rolników, tam wszystko się zgadza. Więc, więc ja byłem z Buczynie i jak jechałem tam, to w ogóle to jest koło Siedlec i musiałem się przesiadać w Warszawie, więc tam ogólnie dojazd do mnie 5 godzin. Nie miałem czasu, bo się na, na przesiadkę. To, to grałem sobie, najpierw pograłem w Bananze w domu, jak dostałem tam jeden dzień, bo, bo dostałem chyba w czwartek, a, a w piątek był wyjazd. No, i były te, były te dropy. A potem zacząłem grać w pociągu w wersję handheldową. Z I naprawdę, no, to jest prav... Jeśli chodzi o płynność, to są dwie różne gry. Naprawdę. Po prostu na, nawet ta mapa chodzi dobrze. Na, mapa tak nie drobi. Wiesz, jak się ta mapa spadnie z VR-em do tych powiedzmy 40 klatek nawet, mm -hmm. to ty tego nie zauważysz. Bo praktycznie, bo to. Bo, bo jest vrr -er. I nie wiem, no, jestem rozdarty. Bo z jednej strony chciałbym grać na dużym ekranie, nie? bo ta gra jest bardzo kolorowa i fajna. Masz drzekę, właśnie. No Mam przedpiękny cali OLED, mam tego nowego pada, nieszczęsnego wy... za z złotych, Ale wybudza, nie musisz stawać z wybudza, wiem, ale po prostu to. <grym> Naprawdę, to, że. To, że. Pro Control 1 nie wybudza Switcha 2, to jest po prostu. Ale patrz, jaka siła perswazji kupiłeś, no. No wiem. Może ja nie, nie zapłaciłeś nie w abonamencie, wiesz? Nie ma tego przycisku C na tym padzie, i dlatego. O, chciałbym. No w każdym razie, słuchajcie, yy, ale mimo wszystko, jakby. Technikalia technikaliami, ale może tak jakby warto też po, powiedzieć po prostu o grze, mhm. to, że mamy to zniszczone środowisko. I przeróżne takie, wiecie, nintendowe, takie gameplayowe wynalazki. Na przykład mamy tam na przykład lawę, i jak y, tą lawę zalejemy, wrócimy do lawy śnieg, to się ta lawa twardnieje A to jest i zamyka. Pierwszy zamienia się... raz Donkey Kong jest w drugim miarze pełnym? Nie, był taki Donkey Kong 4, y, okay. ale on ogólnie nie był zbyt udany, z tego co pamiętam, może dachną coś by więcej. Mm -mm. Nie, to, był jakiś taki, o, to był jakiś taki, nie wiem, był taki Donkey Kong, ale on ogólnie przepadł, w, że tak powiem, w pomoc I to, wiecie, to, robiła, to, to robił, to robił deweloper od Mario Odyssey, nie? I po prostu to, to, tam są duże y, poziomy zróżnicowane. Są przeróżne biomy. Y, właśnie na przykład jest ten biom z lawą, jest biom, biom ze śniegiem. Są te interakcje pomiędzy tymi różnymi y, właśnie rodzajami terenu. I Donkey Kong może na przykład wyrywać z ziemi kawałki, jakby gleby i na przykład na nich surfować, jak na takiej desce, albo rzucać nimi we wrogów, albo właśnie rzucać nimi w, w, w elementy otoczenia i one tam w jakiś sposób się, się zmieniają. Także naprawdę są takie różne poboczne za, z, zadania jakieś y, pomysłowe bardzo. No naprawdę i, no jest, jest tam o Nintendo, po prostu. no Ja się nie dziwię tym ocenom, bo słuchajcie, pamiętacie Red, Red Faction, jak było zniszczenie no tak. się, jak można było kopać tunele i to 20 lat temu to było, potem nagle to zaniknęło. I tutaj Nintendo musiało pokazać na tak słabej konsoli technicznie, nie, najsłabszej właściwie jaka jest, że to jest możliwe do zrobienia dalej. Nie? Kurczę, i nie, ten, czy ten, pamiętasz i to właśnie... taką grę Fracture? Chyba była na, na, na 360. A coś kojarzę. To, to była taka gra, mocy, tam... gdzie miało się... Nie pamiętam, czy tam była jakaś polaryzacja tych mocy, ale jedna moc była taka, że kopałeś, a druga, że budowałeś. Okay. Modyfikowałeś teren. Mhm. I to była, te, to była taka też, też interesująca ta gra i też to są czasy 360, no nie, więc, no. więc też... To była taka totalnie budżetowa gra w ogóle tam, z tego co kojarzę. No, taka, ona, taka, ona taka przera bezecha trochę niestety, mhm. ale, ale wie, wie, wiem, o której grze mówisz generalnie. Mhm. Wiem, o której grze mówisz, ale, ale nie grałem w nią nigdy, przyznam szczerze. No to była gra, wiesz, na pewno na silniku, właśnie nie czy na, Unreal. na silniku Unreal, bo Żeby to wtedy wszystko pamięta. było, ale, ale no, też z trzeciej osoby bo wtedy to była taka era, że właściwie po Gearsach to właściwie wszystko wszystko wyglądało bardzo podobnie, no nie? Znaczy miało swoje tam, ale nie, nie, tylko tak chciałem wspomnieć o tym właśnie, jak, mm. jak to, w, wiesz, nie mamy luster, nie mamy, tak. <laughs> nie mamy zniszczalnego otoczenia w takim aspekcie, jak mieliśmy właśnie w erze 360, nie? No, no, nie bo... mamy fizyki, nie mamy ja e -e -e jak w firze, nie? Bo co się no, stało? To jest, nie? Dokładnie. No nie? Gdzie są te gry? A gdzie no, ta fizyka? Mamy 4K, 3? mamy ray tracingi, których... Wiecie, mm. bo ray tracingi są fajne, ale, ale czy one nie są po prostu zbyt kosztowne dla sprzętu? I czy one się opłacają, tak. nie? Wiecie o co chodzi, że jako posiadacze... No, znaczy, no nie wiem... My, nie, Ty już nie masz, Rafał, nie, tego sprzętu, ale Łukasz, no ty masz chyba jakąś 50-90 albo 40-90 kart. Mam 40-90. No to to jest, tak. to jest jakaś, jakaś bestia, nie? Więc ty powinieneś mieć te mm -hmm. path tracingi, ray tracingi i tak dalej. No, no, no ale czy te gry gragi. tak naprawdę zyskują na tym jakikolwiek? Czy ta różnica jest naprawdę minimalna jakości? Różnica Jak no, nie jest z pewnością warta aż takiego jakby. No w takiej różnicy wydajności, nie? nie? To fakt. Nie można. Nie można ale wracając do tej bananzy. No. No. To, jest, to jest gra, w której my przemierzamy tym, tym naszym bohaterem Donkey Kongiem ten świat i, i my mamy jakiś cel w tym właśnie modyfikowaniu no tego tak, świata? No tak, cel jest taki, że generalnie jakieś tam z, z, złe zło naszą wioskę, taką kopalnię wbiło w ziemię i, i żeby się dostać taki, taki meteoryt. I ktoś ogólnie ukradł banany, jak zawsze, nie? więc jak... no wiadomo, nie? A jak ukradziono banany, no to Gongi Gong musi je odzyskać, no bo wiadomo, nie? No, no, no, no i my musimy dotrzeć do jakby do, do, rodzenia, do wnętrza Ziemi, planet core, nie? jakby do rodzenia planety, znaczy nie wiem, czy Ziemi, mhm. ale chyba tak. I wiecie, to jest takie bardzo abstrakcyjne, bo na przykład my schodzimy w dół, ale tak jakby Ziemia ma takie, ma takie ogromne warstwy, które są tak jakby wysokie, że jak spadniesz do, do, taką, do takiej warstwy to masz normalnie jakieś niebo. Nie ma tak, że patrzysz do góry, tam jest sufit. Tylko masz takie normalne niebo, bo jakby jest tak duża odległość, nie? Po prostu nie ma co szukać w tym sensu. Po prostu my cały czas schodzimy no coraz niżej, ale to wcale nie oznacza, że jest coraz ciemniej albo. To ze... tak? jest theory, te tak? Nie, jak to się pustej ziemi, nie, nie tak, pustej tak. ziemi. No, tak, tak, tak, to, to, to jest chyba to. No. Wy, tam wydrążonej. To, tutaj nie jest tak, że Ziemia jest pusta. Tylko, że Ziemia jest złożona z takich warstw, a pomiędzy nimi jest ogromna, jakby, pusta przestrzeń, nie pomiędzy tymi warstwami. Mm -hmm. Jakby były takie po prostu okręgi wewnątrz, nie? Tak, tak, tak. Co chwilę coś się zsyluje, nie? U kogoś to widzę, że ka karetka. No, ogromna w ogóle ten frak, który faktycznie tam można było podnosić i, ob i obniżać, właśnie. Mm -hmm. A to Lukas w ogóle zrobiło, nie? Nie. Wydało. Day, Day One Studio wydał. To wydali, to... Tak. No to różnica, zrobiła, wydało to wiesz. <grym grym> wie, wiecie, to ja prawie, nie chcę nic mówić, nie? ale fantastyczna gra, no. jeśli chodzi o fizykę, to no. też było. Force Unleashed, ale to o. jest gra, która, która powiedzmy nie jest jakoś na już wybitnie, szczególnie druga część, ale jednak, kurczę, no nie wiem, no. Coś, Dla mnie Max Payne 3 ostatnio ta, dziwne, tak naprawdę no. była fizyka niesamowita, ciał, ten ragdoll cały, który tam w pełnej krasie działał. Zresztą sama ja gra jest simplex ostatnio. że nie grałem w Unleashed. Yy. No to właśnie ale Max, Max Payne'a 3 grałeś. A Max Payne 3 tak. Max 5, Fantastyczna fizyka. Ja w ogóle chcę no. wrócić do Max Payne'a, kupiłem sobie chyba na Playstation 3 jakiś czas temu, żeby mieć... Kolekcji, bo coś mhm. nie mogłem dorwać nigdzie, nie wiem, a, a, a nie wiedziałem, czy właśnie gdzieś jest wersja pc -towa. Pewnie jest gdzieś, jakby Nie, stało. Max, Payne czy warto zagrać na PC? Naprawdę, totalnie warto. Na no, nieba nie ma wtedy tych takich problemów technicznych, tak? No, na 360 no, też dobrze działa. Ale działa w czysto z dropami i poza No tym, trudno. Nie trudno. Mówię, ja, słuchajcie, mówię jako osoba, która grała dopiero co w Max nie, 3. Nie, przepraszam cię, Simplex. Ja grałem na Xbox Series X, bo jest w BC Max Paint 3, więc. No dobrze, a, dobrze. grałem w Death Stranding w 30 klatkach, bo ja chciałem mieć jakość. Więc ale. W... Teraz? Tak. W dwójkę? O matko, boska. A próbowałeś a się od klatek? Ja. ja Próbowałem, ale wiesz co, i, i nie doczytałem dokładnie, co bym stracił. A to jest taka gra, która ma. Bo Chodzi o to, że to jest gra z fotorealistyczną grafiką. No wiecie, jak, Damian, tam, jak, ale jak jest intro tylko do tej gry, to ty myślisz, to. że to Kojima po prostu chodził po, tym, po, tym, po tej Meksyku. Islandii z kamerą i to wszystko nagrywał i dopiero to wrzucił, że, że no to fotogrametria się kryje. Po prostu tak to wygląda i dlatego chciałem mieć jak najładniejszy obraz. Ale to nie zrobiłeś niesterczu, ponieważ jakbyś zrobił to byś wiedział, że ta gra jest tak dobrze zoptymalizowana że różnica między trybem 30 a 6 jest tak niewielka, że kompletnie nie ma sensu grać w, w trybie 30. No, dokładnie. Ja Jakbym stracił gdzieś wiesz, jakieś dwa nie. listki jakąś, jakąś tutaj, jakiś kamyk nawet bym się nie, nie pojawił, ja. ty bym się byś. Ale byś nawet nie wiedział. Ale wracając do bonanzy. No dobra. Mimo problemów technicznych, to jest tam po prostu fan gameplay i po prostu no to jest, do, to jest, to jest, to jest dobra gra. I on się bardzo fajnie gra. i, i, i są na, takie na... zagadki środowiskowe tam... Rozwiązujesz właśnie tym, że możesz kopać, bić, tam jakieś przejmujesz chyba kontrolę też nad innymi jakimiś postaciami? To tego to jeszcze nie miałem, Aha. może to jest później. Jest też tak, że na przykład możesz się zamieniać w takie, takie kongi, w takie jakby takie specjalne, jakby kongi bazowane na zwierzętach, nie? Jakby, i jest na przykład zebra, która ma swoje umiejętności, jest taki kong struś, który potrafi latać, nie? I tam szybować. I są związane z tym oczywiście zagadki. Więc tak, totalnie jest, jest bardzo zróżnicowany gameplay, nie? Takie, że ja w ogóle czasami tam w ogóle za, zapominam o tym, jakie mam możliwości. Na przykład zapominam, że mogę rzucać we wrogów tymi wyciągniętymi z ziemi kawałkami, albo że na przykład mogę na nim podskakiwać wyżej. Aż jest tyle po prostu opcji, że ja mam, zwykle po prostu biegam i wale i z pięści, jak to Kong, ale tam jest dużo więcej opcji. Trzeba mhm. po prostu pamiętać o nich. I ja jestem zadowolony, ja gram, jestem jest, jest wciągnięty, jest bardzo dużo za, po, pobocznych zadań, takich pobocznych poziomów, że jakby wchodzimy w takie, jakby, przez takie, takie jakby, powiedzmy, drzwi. I na przynosi takiego po prostu zamkniętego poziomu, gdzie są jakieś zagadki. I na przykład tam są ukryte trzy banany. I to jest tak, że zwykle jeden albo dwa banany są takie jakby oczywiste i je jakby mm -hmm. się, się znajduje tak jakby od razu, nie, jakby musisz je znaleźć. Ale na przykład jeden banan jest zawsze tak specjalnie ukryty, że musisz jakby chodzić po tym poziomie i tak, i tak szukać, nie? I to jest fajne. bo na przykład masz, masz takie wyzwanie, że musisz rozwalić budynek w ciągu iluś tam sekund, nie? Masz 20 sekund na rozwaleniu budynku i po prostu biegasz i rozwalasz go w takich miejscach, żeby on się zawalił, nie? Jak w tych, pamiętacie ten, no... Boże, jak się gra nazywała? No właśnie, Red, Red Faction Guerrilla na przykład. Nie, gdzieś no, rozwala tak. budynki. To trochę taki właśnie vibe, nie? Jest. Także na, na, naprawdę. Wiesz, dawno wie? w żadnej grze nie widziałem te, takiej mm -hmm. destrukcji. No ale wiesz, co jedno mnie ciekawi? No. Bo no, w końcu no, to jest gra na, na nową konsolę, nowej generacji. I tak sobie patrzysz na to, czy to jest faktycznie graficznie coś, co przy jakimś tam kompromisie nie dałoby się osiągnąć na switchu pierwszym? Nie, sobie w ogóle nie wiem, czy wiesz, że ta gra w ogóle powstawała na pierwszego Switcha. To Tylko, że trochę to widać, ale yy, nie ma szans, właśnie przez to, jak ona jest zniszczalna, ten teren jest zniszczalny, ta gra nie ma nie ma Ale skier. wiesz, że Red jest... Faction Guerrilla wyszedł na pierwszego Switcha w wersji Dobra, remastered. Ale... Remastered. Dobra, ale no to nie jest to samo. Naprawdę. Nie, nie, jakby... Czyli widać, jakby... Postawa... Nie, jakby zakup jak najbardziej jest sensowne, w sensie, że to jest... Ale ja getał, to nie okupiłem który, który się pokazuje... pochwalę, że warto uderzyć na Amazona francuskiego, gdzie tą grę można naprawdę kupić o wiele, lepiej. Ale przecież wiele... ja mówiłem, że nie wiem, jak to zrobiłeś, że kupiłeś za tyle. 230 parę złotych. No. no ale właśnie nie wiem, jak to zrobiłeś. No nie wiem, no zapłaciłem kredytówką jak zawsze. No. No. <śmiech> Ty chyba <śmiech> po prostu wszedłeś przypadkowo yy, na, na Prime Amazonu, Day albo coś akurat, takiego, tak? Może. No i akurat trafiłeś na super promocję, bo ja patrzyłem... I ta gra jest droższa na tym mm. sklepie. No. Mm -hmm. Ja ją też poorderowałem na tym, tym samym miejscu, gdzie ale właśnie drożej, za 60 euro. Potem ja anulowałem, bo się okazało, że Mediamark ma promocję mm -hmm. i, i jakiś tam. E, o, 52 e, euro zapłaciłem dokładnie. Tutaj. No to stary, to to, to, to nie wiem kiedy Trzymaj, nie odpakowuj. Dokładnie. No, no, to znaczy, Concorda. Listami, trzymam, tak. trzymam na emeryturę. No. Znaczy, znaczy powiem tak, wiesz, że Concord jest warty teraz? Nie. Minus, 10, minus 100 zł. Myślałem, że minus... Nie, chodzi no, o to, że po prostu bardzo mnie... Gdyby to była gra faktycznie... Wiecie, gdyby to była faktycznie gra, nie wiem, Limbo of the Lost, albo coś takiego, go. albo, nie wiem, Tetris na, na, na, na Sega, coś takiego. Wiecie, te gry, które faktycznie... albo no, Mamy kilka takich przykładów. że To jest gra, która została wycofana. Nie wiem, jakiś NBA live, któryś tam na... na na, te, na starą generację konsoli, no i po tym, jak oni po prostu nagle się wycofali z tego i zabrali te wszystkie gry z, z, ze sklepów, to, to tak, gdyby to była tak tego typu gra. Ale to jest gra, której nie uruchomisz, nie odpalisz, nic nie zrobisz. Znaczy, nie, wiem, czy w ogóle znaczy, pewnie zainstalować się da. To jest swój, ja nie ruszam. Właśnie, ale ona nie ma, ale wiesz, ale tam masz tylko płytkę, żeby tam była jakaś książeczka, albo jakaś. To jest artefakt, pamiętam. Wartość dodana, bo. bo yy, w tym przypadku możesz sobie wydrukować plakat Concorda z Ale wiecie, jest wartość i... dodana? Taka, że dostałem w prezencie od słuchacza podcastu i jest mi bardzo miło, nie? Bo powiedziałem raz, że chciałbym mieć na półce i super. Nie? No ja cię cieszę, ale chodzi mi o to, że po prostu y, y, próbuję się gdzieś taki właśnie, ja nie wiem, że to ja kojarzę, ale tylko generalnie ja słyszę o tym, że po prostu ktoś się cieszy, że ma Concorda, no nie? I to jest, i to, jest, i to byłoby fajne, gdyby ten Concord miał ten offline, taki, nie wiem, choćby tak jak... Tak, jak ja na przykład, nie wiem, no, mogę się dowiedzieć, ja ale... bo, bo, bo ale... coraz więcej ludzi mówi, że to nie była wcale taka zła gra, z jakim, jakim hejtem ona się spotkała, nie? I przez Plus to, że nastąpił wiesz, rynku gier, usług. No. Tak, tak. Ale nie, bo na przykład Call of Duty od dłuższego czasu już nie jest na płytach, ale zawsze ten offline installer pozwalał e, chyba grać z zombiakami. Tam jakiś taki, wiecie, był taki tryb, który można mm -hmm. było odpalić jako mm -hmm. jedyny. Więc to jakby była choćby taka opcja, no to ja rozumiem, nie? Że coś tam jest. ale... No, to okej, okay, no nie? jest taka Ale wracając jeszcze do, do Bananzy. No bo to jest yy, Nintendo, no to jest też taka marka, którą yy, ludzie bardzo szanują, że się tak wyrażę. Może nie tak jak bardzo jak Mario, ale na pewno jest w takiej ścisłej, ścisłej yy, czołówce. Ale zastanawiam się, jak ta gra, poru... gdyby się np do Astro, Astrobota, tego nowego, nie? Z, z, z poprzedniego roku. To, to ta gra na pierwszych takich, po tych pierwszych iluś tam godzinach, nie daje ci tyle frajdy, tyle ci dawał Astrobot. Czy w ogóle nie byłeś fanem Astrobota, więc może to jest zły przykład? Nie, ale... Ja byłem fanem Astrobota, podobał mi się, ale Astrobot, Astrobot jakby nie robił nic, yy, Astrobot to, to była taka typowa, yy, po prostu platformówka 3D. Typowy Astrobot, no no. Tym bardziej, że wiecie, jak ktoś na przykład grał. W tego Astro. Astros. Yy, Boże. Astro Rescue Bot. Mission. Rescue Mission na wiarze, tak. tak. Mm -hmm. I potem jeszcze grał w tego Astro yy, Bota, Playroom. który był. Tak, Astros Playroom, który był na premierę na PS5. To tak naprawdę ten Astro Bot. To już było takie trochę. To, taka trochę, takie trochę popłuczyny po tym wszystkim, mm -hmm. nie? W sensie części się bardzo powtarzała, ale jakby spoko, nie? Ja bardzo. Lubię, bardzo mam w ogóle Platynę wbiłem. Zrobiłem takie najtrudniejsze poziomy i jakby bardzo szanuję Astro Bota ale Astrobot był po prostu platformówką 3D. A to, co robi właśnie Kong, to jest ta unikalna, to jest to właśnie to niszczenie środowiska, to jest bardzo unikalna mechanika. Ja nie kojarzę takie platformówki, która by kiedy umożliwiała, że jest, możesz skać w platformach, ale możesz też je niszczyć. I na przykład masz takie znaczki ukryte na przykład w skałach, nie? I masz po prostu taki masz taki radar, że po prostu y, Kong klaszcze i mu się, wiesz, po, pojawiają te ukryte znaczki w ścianach jako takie po prostu oznaczenia, nie? I ty widzisz, że tam jest gdzieś znajdźka. No i po prostu Napierdzielasz prosto, co ciebie wiesz, waląc po prostu w ścianę i rozwalasz ją, aż dojdzie, że do tej znać, no nie? Trochę taki Steam. Y, Steam World Dick, nie? No, tylko że w 3D. Okej. Okay. I, I naprawdę, no. To jest bardzo unikalne, że masz to, to zniszczone środowisko. I. Mm -hmm. i a to jest bardzo fajny, ale jednak. Nintendo poszło w tą stronę. No ja sobie. Nie, to jest bardzo unikalna mechanika. Ja sobie nie wspomniałam takiej, takiej gry, którą bym grał w ostatnich latach, gdzie właśnie. Byłaby taka naprawdę fajna mechanika, jak to. Nie? I czujesz się wciągnięty? Ja na przykład, nie, myślisz, że tej już kurczę, zagrał zagrałem teraz? Może nie aż tak, to nie jest ten poziom, no nie, ale po prostu, no, chcę ją przejść, chcę do niej wracać. Grałem sobie ją w, w pociągu i bardzo szybko mi czas zleciał. Nie? Mhm. Także ja totalnie jestem, jestem za. Znaczy ja patrzę ale na tą wiem, grafikę i ona jest, nie ja wiem, że ona jest stylizowana, ona ma te zniszczenia, ale naprawdę, no, ciężko mi uwierzyć że tam jest jakaś taka fizyka, której nawet ten Switch pierwszy by nie pociągnął. To jest nawet w tych 30 klatkach. To jest dla mnie... Ale nawet nawet gdyby to było w 30 klatkach, to, to nie byłoby to samo. No to tak. to w ogóle oni nawet przedstawili screenshoty, jak wyglądałaby ta gra na Switchu. I jest dużo, dużo biedniejsza grafika. <grym> Aha. I ta gra chodziłaby w 30 klatkach z, dro z dropami. Mówię Ci tak, co mi nie zadajesz sprawy, jak yy, kosztowne, wiesz, obliczeniowo jest takie niszczenie środowiska. Mhm. Naprawdę, ogromnie. Choćby dlatego... Nie ma go od tylu lat w grach. Nie? No tak. Bo gdyby to było takie proste, to, to by to zrobił, nie? I, i, by, I by wygrał, i by po prostu był, miałby innowacyjną grę. Nie znaczy są gry, które ale to są bardziej indyki, które, które bawią się no. ten, bo, bo nie muszą no się jest, martwić Jest o... jedna taka gra: Teardown. Nie? No właśnie, o, te, o tym myślałem, tylko że ona ma jedna grafikę gra y, no. No, na poziomie Minecrafta, ile dobrze No pamięta. właśnie, no właśnie. Więc widzisz, no. Ale może jest coś takiego, żeby ten trend się wiesz, wytworzył. Może Ubisoft coś podpatrzy i zrobi następne króliki, czy jakieś te. <grym> Na pewno. Zniszczeniem z, z tego y, świata. Oby. Ja mam nadzieję, że Nintendo jakiś nowy trend zapoczątkuje i po prostu po, tym, po tej grze pojawi się więcej gier z taką mechaniką. Bardzo bym chciał. Byłoby super. No. Y -y -y. A panowie, no a propos, bo już wspomnieliśmy tego y, Death Stranding, y, drugą część. To, Łukasz, dlaczego nie grasz? Dlaczego znąłeś w, w Meksyku? Bo, nie, bo jest za dużo gier wychodzi. I jeszcze raz Roboko wyszedł. Po prostu. Wspaniały jest. No i wiesz, po prostu ja nie mam. Jakbym, jakbym grał w The Stranding, to bym nie grał w bananzę, a ponieważ u nas w podcaście Damian i Rudy gra już przeszli. No nie. No Damian to chyba mówi, że robi platynę. To mnie w ogóle tak. zaskoczył, że. Damian Naszym... to jest mega fan. No. On ma 100 godzin w tej grze. Ale on mhm. lubi takie gry, z, u, lubi sobie utrudniać, nie w sensie utrudniać. Tak, tak. Znaczy, pewnie sobie tam, znaczy, bo chyba powyłączał pewne rzeczy związane z, z tymi, i pewnie e, wozi te, te materiały, odbudowuje te drogi, te wszystkie. Znaczy, on e, jak grał? Szyny. On mi mówił, że ta gra dla niego stała się zbyt prosta, bo jego zdaniem Kodzima za bardzo tę grę u, u, no ona jest i Prosta trywializował mhm. I nawet w, w kilku recenzjach się to powtórzyło. I on uznał, że chce sobie grę utrudnić i po prostu faktycznie on wyłączył ten komponent online i, i wszędzie chodził na piechotę. Nie? No tak, ale to jest, to jest kwestia już tak bardzo czasu, wiesz, że chodzi. bo, bo e, możesz sobie na przykład wy, wy, zrobić parę wyzwań. Ja na przykład w pewnym bo tam jest tak, że jak przychodzimy do tego drugiego e, biom, to jest chyba złe słowo, tych biomów na przykład na świecie jest ten, ale przechodzimy do do, na drugi kontynent, tak, do, do Australii, to ja, ja na początku i tak wszędzie jeździłem, tylko pewnie zauważyliście, na, e, tam no, na środku od jest, e, jest taki łańcuch górski mm -hmm. i tam już zaczyna się powiedzmy e, taka trudniejsza zgradać, tylko że ja i tak pamiętam, że w jedynce, jak przechodziłem przez góry i prowadziłem się właśnie tak na przełaj gdzieś tam przejść, wiecie, jak nie miało się tego sprzętu, nie miało się przystosowanych butów do wspinaczki, nie miało się takich rękawic do wspinaczki, to e, właściwie co większe, taka, co większe takie nachylenie, najwyżej ostrzejszy kąt, to się po prostu spadało, no, nie zjeżdżało z tego, więc jakby tu byłem bardziej przygotowany i też nie wiem, chyba jakimś takim większym wyzwaniem było to, że na przykład jechałem jakimiś tymi zaśnieżonymi zaspami i nic nie widziałem, po prostu widoczność była zerowa, nie? I na przykład nie, nie przeszkadzali mi wynurzeni, bo bo ich było mało, zresztą z wynurzonymi ich ich w ogóle nie ma. I z wynurzonymi w ogóle też nie miałem problemu. Raz miałem tylko taką sytuację, że walczyłem właśnie z tym wielkim, wynużonym takim jakby krakenem mhm. i chciałem, bo, bo, bo, są, bo są w grze takie granaty, y, granaty y, chwytające. Hem, hematogranaty chyba. Nie, hematogranaty są te z krwią, no, nie? Które, okay. ale jest później wynajdujesz takie granaty, które możesz, mhm. e, możesz łapać nie? i nigdy mi się nie udało. Ja spróbuję tutaj, nie? bo musisz po prostu prawie pokonać. Takie bumerangi. Nie, bumerangi też Bumerań, są. Bumerangi są, są bumerangi. Są grzechy bumerangi. Napełnia się swoją krwią, i wtedy możesz też rzucać te. W tych wynurzonych, w te duchy takie, nie? Ale tu chciałem złapać tego, i nagle nie wiem, co się stało. Ten granat chyba go nie złapał, on do mnie doskoczył, zrobiła się ta rozpróżnia. Wiecie, jak to wygląda, Taki, taka, mm. taka implozja, i bum, no nie. Zginąłem. Co jest zgrane? No i to była jedyna taka sytuacja, gdzie zginąłem w tej grze podczas, podczas takiej eksploracji. I co było fajnie, fajne, oczywiście nie ma tego normalnie, bo nie, nie ma, jakby nie niszczysz tego, tego, tego terenu otoczenia, ale jak już się, jakby wróciłem do, do, do, do, do, do świata żywych, to był o, ogromny krater w tym miejscu. I nie wiem, czy to jest było miejsce, które przewida, przewidywało miejsce na krater, nie? Że coś tak ułożyło, że tak było blisko tego. Ale to robiło wrażenie, bo to zmieniło totalnie e, to otoczenie. I to, jest, i to była no właśnie, taka ciekawa tak, e, sytuacja. Bo ja powiem Ci, że ten oczywiście do The Stranding 2 podchodziłem znowu, jak do wiesz, kolejne dzieło mistrza chodzimy, ale powiem ci szczerze, bo ja gram tak dopiero jakieś półtora tygodnia tak generalnie. Mam ze sobą 30 godzin, jestem gdzieś w 14 rozdziale, czyli zostało mi jeszcze 3-4, tak, do końca? No tak, bo po... one w pewnym momencie zaczynają już tak być, uh -huh. ta gra staje się bardziej filmem z przewodnikami na, no, na, na no, wykonanie kozina. parę rzeczy. Tylko, tylko widzisz, ja mam dużo zastrzeżeń do tej gry jako kontynuacji, no bo jeżeli ja widzę recenzje przedpremierowe wszędzie, dycha na dychę, arcydzieło, to dla mnie to musi być messiasz gamingu, albo jakaś rewolucja. Oczywiście w dzisiejszych czasach, jak już Kojima coś zrobi, a wszyscy podchwycą, to musi być dycha, albo 11 na 10, nie? I ja uważam, że ta gra jest po prostu ewolucją jedynki, ale nie aż taką straszną, żeby wiesz, takie plany pochwalne tutaj... Na mm -hmm. jej cześć mówić, i ja mam trochę zastrzeżenia, jak sobie pozwolić, to trochę może powiem też o tym. No jasne. Bo bawię się dobrze, ale powiem ci szczerze, już mnie męczy ta fabuła, bo znaczy fabuła to fabuła, okej, okay, ale cała ta gra, jakby, ona jest przyciągnięta, ona jest za długa, nie? Tam są takie misje, gdzie na przykład, wiesz, mamy fajny wątek fabularny z taką pewną fabryką czegoś tam nie, gdzie walczymy. I nagle potem dowiadujemy się, gdzie ta fabryka właśnie jest, może chwilę przed tym, zanim do niej wejdziemy, ale żeby tą misję uruchomić, tą, tą, pójść do tej fabryki, to nagle musimy się cofnąć na drugi koniec mapy, nie wiem, 4 kilometry, nie? Okej, okay, po co? No nie wiem, żeby znaczy, przeciągnąć. to, to i... jest tak, no bo ta bagre, grama w ogóle, yy, Łukasz jeszcze chyba tego nie ma, albo dopiero to zobaczy, bo to chyba jest ten e, DHV Magellan, nie ten pojazd tak. taki. Wiem, nasz. że jest, ale go jeszcze nie mam. Możemy tak, nim zarządzać, to, możemy to jest... nim polecieć, tak. Tak, to, ale to jest szybka ładunek. podróża. Szybka podróż. Wiesz, ja na przykład jak, jak już miałem te kilka miejsc, Ale ja w tym przypadku nie mogłem. Bo no tam właśnie. było coś z siecią chiralną. I tu, tak? i tu no. przydało się to, bo miałeś te wybory. Właśnie to jest tak, że nawet gra ci mówi. Musisz iść do tego punktu. Ten punkt jest na takiej mapie. Możesz tak, przez góry na przełaj. No może możesz z lewej strony, no nie tam nieś kolejką, tak. możesz, możesz z tej strony autostradą, tylko kwestia jest taka, czy ty sobie to wcześniej zbudowałeś. Mhm. I ja naprawdę miałem dużo tych wstęg dróg zrobionych, bo, bo jakoś tak. Miałem taką satysfakcję, wiecie, taki, taki bob budowniczy. Nie, damy, no ja tego włożę. nie neguję, bo to faktycznie jest masa hmm. fajnych elementów, o tych, wiesz, kolejek monorail, które się pojawiają, tak. które też możesz rozbudowywać, po autostrady, po tyrolki, po tak. trójkołowce, pikapy, masa fajnych pomysłów, trumno, deskolotka, no Kaman, co to jest w ogóle, nie? Tak, serkujemy na, no, tak, na deskolotki, tylko ja myślałem, że można coś tam zapakować, ale ja nie miałem takiej sytuacji, że musiałem kogoś tam wstać do tej deski. The... Tak, albo wiesz, albo gorące źródła, w których jak sam się kąpię, to może się teleportować dalej. No to, to też absurd kodzima, yeah. klasyczny kodzimizm. Mm -hmm. Super, tylko w pewnym momencie mi się już nawet nie chce, bo znowu muszę zrobić jakąś durną misję FedExową po to, żeby pchnąć fabułę do, do, do przodu, a mnie interesuje ta historia, te filmy, wiesz, i bohaterowie, te dramaty wszystkie. Nie? I to jest po prostu dla mnie znowu taka długa gra, która... Mi się wydaje, że jedynka była o wiele krótsza. Naprawdę. Zaryzykuję stwierdzenie, że jedynka skończyłem w 30 godzin, a tutaj po 30 godzinach jestem, nie wiem, w 60%, 70%... Może, to ale wiesz co, ja na przykład nie potrafiłem w stanie... Tak, musiałbym po prostu chyba porównać tak mapę jedną na drugą nałożyć, nie wiem, przy podobnej skali, żeby stwierdzić, czy... czy... Większa jest dwójka. Tak, bo, bo ja miałem wrażenie, że ja po prostu dużo, dużo więcej czasu mi zajmowało to budowanie tych, tych autostach, tych wszystkich innych ulepszeń. A ja już I, to lałem nawet. Tak, wiesz, I w ogóle w tak ale w jedynce miałeś też te automatyczne y, roboty transportowe, te takie, co mm -hmm. mogły te paczki roznosić, zanosić za ciebie. I ja nie wiem, czy tego tutaj nie ma, czy ja po prostu tego jeszcze nie odblokowałem, ale po prostu tego nie ma, nie? Wiesz, no wszystkie paczki musiałem zanosić osobiście. Ale I to fajne? też przedłuża trochę grę, bo wiesz, jak zdobywasz tę reputację, nie, W tych wszystkich mm. węzłach, no to musisz im dostarczać rzeczy. I, i, i nie możesz tego no zautomatyzować. No tak, a szczególnie jak robisz questy, dostajesz często nowe schematy broni, nowe urządzenia, wiesz, jakieś tam bardzo przydatne gadżety. Ale swoją drogą fajna jest to, że... Hmm, Czekaj, coś chciałem powiedzieć, bo się zgubiłem. Mm -hmm. Coś o... No właśnie. Metal Gear Solid w Death Stranding, nie? W jedynce w ogóle nie do pomyślenia było, że biegniesz na obóz, objuczony, nie wiem, pięcioma karabinami, CKM-em, granatami i, i całym... Jesteś jaki ładmen army, a tutaj możesz się bawić w totalną rzeźnię, nie? I ta walka jest faktycznie płynna, fajna, i zauważyłem jedną rzecz: brak czołgania. No wszystko jest oprócz czołgania, które by się akurat przydało tak. w tej grze. Szczególnie, gdy możemy podejść na cicho do tego obozu i eliminować wszystkich znowu a la Metal Gear Solid. Moim zdaniem to jest jakiś ukłon w stronę tej spuścizny Kodzimy. E, Okej, okay, to jest fajne, ale to jest strasznie łatwe. Ta gra tak, gra jest naprawdę łatwa w tym momencie. I ja mam wrażenie, że to jest taki wiesz, bardzo bezpieczny sequel, jak ja tu mówię. Ale o to też chodziło, zapewne, żeby zrobić, mając te wszystkie asety, kolejną dużą grę. No, okej, okay. widać masę, masę, masę pracy włożonej, wiesz, no fantastyczna tak. obsada. George Miller jako tarman. Ale to jest, to jest, y, widzisz, też ciekawe pod względem tego, jak ta historia, nie, że, czy ta historia uh -huh. była potrzebna, nie, czy ta kontynuacja przygód no sama Bridgisa, sama no, Czy Pottera fajnie wrócić wyszła? do tego świata, to jest, to jest ciekawe. I oni tam rozwinęli pewne wątki i trochę ale, inaczej uwagę, poprowadzili tę historię i ale jest podobna, nie? Zwróć uwagę, że jest jest historia pewnego człowieka, powiedzmy, odpowiednika Maca Mikkelsena z jedynki. No, To jest ten sam motyw, tak naprawdę. No bo wiem, bo ja nawet myślałem przez, przez sekundę, że to, że to, no, to będzie jakieś połączone, ale nasz cliffhanger się nie pojawia, nie? Ciekawe, znaczy fajnie się w to gra, ale widzisz, ja w międzyczasie na przykład poszedłem grać w Robocopa, potem wyszedł, nie wiedziałem, że wyszedł dodatek do stylu Wakes the Deep, nazywa się Siren's Rest, a ja jestem psem na Walking mm -hmm. Sims. Szczególnie na The Chinese Room, no jakby nie patrzeć chyba prekursorze gatunku Simplex, poprawnie, bo ty zawsze będziesz wiedział. No oni zrobili tą... The Rester. The Rester nie? No. no to pierwsza taka gra tego typu, nie? Tak Nie, się nie mówi. pierwsza, ale taka pierwsza, która na naprawdę zwiralowała i zrobiła ogólnie... Zdefiniowali gatunek głupi no. Ale nie grajcie, nie grajcie nie. w ten Siren, Rest, Siren Siren's Rest, bo, bo, bo to jest jakiś taki niestrawny deser, jak ja to powiedziałem, po dobrym drugim daniu, no. O widzisz, kurde, szkoda. Oczywiście znaczy, to jest no tak. dwie godziny nic nie wnoszącej historii. Dwie godziny za 30 zł. Okej, okay, możemy przeliczyć to na pieniądze, ale tam nic nie ma, bo ja myślałem, że to wiecie, wyjaśni mi genezę tego cosia, tego co się wydarzyło no na tej tak. platformie. Tam nic nie ma. tam To jest fajnie wrócić, popływać w tak? głębinach, bo jesteśmy nurkiem głębinowym, tak by the way, i tyle, nie? E, jak będzie w pasie, chociaż nie, nie będzie, bo taki jest dodatek takich chyba jakiś. No płatnie. dodatki raczej się nie pojawiają. Nie no dobra, ale wracając do destraining, właśnie. No. Ja gram destraining, jestem zachwycony w ogóle z... Złego słowa nie powiem, wiesz co, o tej jednak sferze audiowizualnej, no, to jak to na PS5 Pro w tych 60 klatkach wygląda, szczególnie w tych górach, jak powiedziałeś, wysokich, gdzie są te lawiny, śnieg, nagle A. nic nie widzisz, nagle świt wstaje, dzień. No fenomenalne. Ci aktorzy, ten mock ten mockup to chyba ja nie widziałem takiego mock mi się wydaje, do dzisiaj. Dla mnie ci aktorzy są jak znaczy, żyli w tym filmie. Znaczy tak, no, ale wiesz co, bo ja ostatnio e, no i muzyka. gdzieś oglądałem jakiś fragment, e, wróciłem do Claros do Exposition 33 i tam hmm. ten mock znaczy może nie mockup, tylko niektóre sceny, nie? Właśnie to widać, że, że jednak Część jest robiona przy, przy użyciu pewnie jakiejś tam, nie wiem, motion capture, a część, część nie i to się teraz się wybijało. A tu masz autentycznie mm, pewnie te naj, najnowsze, najnowocześniejsze systemy Chaj, do skanowania tak jakoś, tak. twarzy, tak? No. No I Norman Ridus jest, jest. Ale George do... Miller jest moim fanem. Do... Znaczy, jestem fanem tak. Tarmana. Tak, tak, tak. Nie, no, tam w ogóle się pojawia parę, parę fajnych. Yy, Postaci, nie chcę tutaj za bardzo zradać, bo, bo, bo, bo Łukasz jeszcze przed tobą jest cała ta, ta historia, ale ja mm -hmm. mogę powiedzieć tak, że ja, kiedy ta, ta historia, powiedzmy, do pewnego momentu się ciągnęła, no to ona po prostu sobie tak szła Twoim rytmem, nie? Bo, e, e, sam po tym tragicznym wydarzeniu, właśnie, no, w, na początku, nie? Znaczy, mm -hmm. takim, no, Gdzieś tam próbuje się odnaleźć tym wszystkim nie? jest trochę w jakiejś takiej grupie wsparcia. Później to się okaże w ogóle co tam się dzieje, więc też nie chcę za bardzo mówić, ale no, muszę przyznać, że mi ta historia bardziej siadła tak, na takim, na takim e, ludzkim poziomie. Świat, do tego też. Tak. Ty, I tych związków z tymi postaciami, że tak. jak. My wcześniej nie, tworzyliśmy ten, tą sieć chiralną i łączyliśmy tą całą Amerykę, żeby odbudować te więzi między tymi ludźmi. To tutaj my tak naprawdę mamy tą mikrosieć chiralną między tymi postaciami, które tworzą naszą załogę tego, tego Magellana. Właśnie ten Tarman, właśnie tam się pojawia oczywiście Fragile, no, jest kilka innych postaci. No tak, Deadman tak. się pojawia, Hartman. No, jest parę postaci, które, które są powiedzmy z jedynkiem, więc mogę je wymienić, jest kilka nowych. To nie I z, z Nowymi Mocami to też taki assemble, assembly mówi jest. I nawet później są takie sceny epickie. Mm -hmm. też no, Po prostu oglądasz taki film e, no to jest z, z, z, z niesamowitymi e, jakimiś walkami. Ale muszę przyznać, że była jedna postać, która też się pojawia dosyć wcześnie, bo to ona... E, zdaje się, że my ją poznajemy jeszcze nawet chyba w Meksyku. Wracając, tak, wracając wracając, tak, tak, właśnie z tej, z, tej, z tej, kiedy śpieszymy się do, do naszego bunkra, nie bo, no bo tam, tam coś się złego wydarzyło i my spotykamy takiego potężnego, trzymetrowego samuraja. I to są tak kapitalnie wyreżyserowane choreograficznie, wiesz, choreografia tych scen walki z nim, kapitalne, jak on tnie te, te, te roboty, to wszystko. No i to mi się tak było. Ja uważam, żeby też nie, nie zdradzać, że ta postać nie dowozi, że jest, że, że, że ten no. ale wątek z Higgsem, których też się zastawiałem, no nie, po co oni, to, to jest w ogóle też ożywany kontakt, jest tak absurdalnie poprowadzony, no, po prostu skleja, jak wiesz? przejdziesz tą grę, to, to mi od razu napiszesz, no nie, że po Dobra. prostu rozłożycie to, co tam się dzieje w tej końcówce, bo to jest po prostu kwitesencja absurdu weird fiction, ale jednocześnie no to zakończenie mi bardzo się podobało i nawet był taki moment, że myślałem, że że Będziemy kontynuować grę, ale nawet nie samym. To też nie chcę za bardzo zadać, bo to tak nikomu nie zdradza, ale chodzi o to, że, że, że naprawdę ja widzę tutaj potencjał w pewnym momencie na Death Stranding 3. No, w otwarcie. Zostawiamy nie sama, to. i, i, i te. Ale to jest, mówię, to jest tak. coś, co, co muszę przyznać, nie jest takim takim. Yy, mimo, że, że to się pod wieloma, wieloma względami wydaje, i tu masz sporo racji, ale. Może to nie jest 10 na 10, nie wiesz, jakiś. opusz magnum Kodzima, ale To jest Kojimy, bardzo dobry. Ale to jak jest taki sequel. To jest taki, si no tak, tak, to tak. Jest taki sequel, który, który dowozi, który pokazuje, że, że być może Kodzima miał no, już jakieś, jakieś takie, jak to się mówi, żeby to powiedzieć ładnie, że miał motywację ze strony Sony, no, nie taką finansową, że słuchaj, no musisz to zrobić, nieważne ile to będzie kosztowało, my chcemy takiego ekskluzywa na naszej platformie. I, i, I tyle, nie? I, to się, Wiesz i to Ja zrobiłem tak, tak, że pokazałem The Stranding 2, właśnie tam otwarcie w Meksyku, potem jakieś sceny z tych wysokich gór w Australii, Ance, i ona mi przyznała, że to może być przykład taki, jak ja tu mówię, do prawdziwej sztuki audiowizualnej, jeśli chodzi o naszą, naszą ulubioną interaktywną roz, rozrywkę, nie? Mhm. To, to taka definicja, właśnie tego, czym są gry. Jak my to odbieramy i dlaczego w to tak. gramy, nie? bo to jest po prostu piękne. Tak. To, że oczywiście tam ten gameplay i tak dalej, to są inne rzeczy, o których mm -hmm. przed chwilą gadaliśmy, ale to jest piękne. Ja po prostu oglądam i ja nigdy nie zrobiłem tyle fotek, ile w tej grze to jedno. No i ta muzyka, mm -hmm. jak łączysz obraz z muzyką w pewnym momencie, to w taki trans trochę wpadasz. Nie? To jedynka no, mnie to tak, tak, ja właśnie. sobie odpalałem w ogóle tą playlistę, bo za każdym razem mm -hmm. jak nam się odkrywamy nowy utwór, on się pojawia w tej naszej bibliotece i możemy sobie utworzyć własną A, playlistę. Tak, bo mamy otwarzać, tak. I to jest super, to mi się bardzo podoba. Tam jest oczywiście ten, ten Churches, ten taki najbardziej znany utwór nie z tego, ale, ale są nie wiem, In the Woods chyba jest taki taki, taki, mhm. taki zespół. Kapitalna muzyka właśnie, taka, taka w stylu tego, co, Woodkick, co, co, co, co było w też w jedynce, tego tego Low Roar chyba tak to się nazywało. Tylko wiecie, tak. też ja, ja się ekscytuję tą, tą historią, ale powiem wam, że Jakbyś ją porównał pewnie do jakiegoś takiego wybitnego filmu, czy takiego, wiecie, ten, to to nadal to jest jednak poziom niżej, popularny, hmm. bo w, w The są, są elementy takie na poziomie, no żeby wam nie skłamać, takich oper mydlanych. Naprawdę, są takie, zresztą zobaczysz, może już jesteś niedaleko tego, bo jak jesteś w tym 13, 14 rozdziale, czy tam mówiłeś, to, to, to te 14, rozdziały to tak. jest... To już tam um, godzinka, dwie, trzy, cztery i nagle okazuje się... To dobrze. Że napisy, tyka, ale wiesz co, łapie się w tej grze na tym, że ja odpalam na chwilę i nagle patrzę na zegarek dwie godziny. Nie wiem jak, nie wiem mm -hmm. kiedy. No właśnie to jest, to jest trochę magia. To jest tak, tak zwany syndrom jeszcze jednej paczki. <laughs> tak Ale nie, znaczy warto zagrać, ale inaczej, trzeba znać jedynkę. Nie? Najlepiej zrobić tego rekapa i to na YouTubie, a nie te zdjęcia, tak. no, bo tam są takie plansze, które ci przypominają 17 plansz nieanimowanych, takich komiksowych w grze jest, mówię o dwójce oczywiście, które nie do końca wyjaśniają, znaczy nie. zarysowują historię, ale absolutnie nie ma żadnych powiązań z postaciami. Ja dużo pozapominałem z jedynki w ogóle, też, ja pe też pewne rzeczy mi się pomieszały, nie, ale... Ja musiałem obejrzeć dobry rekap. Ta. angielski. <laughs> tak, tak, tak. I, tak. i, i wtedy, wtedy wiedziałem kto, po co i dlaczego, nie? jakie motywacje ma. Ale warto, super. Tak. Nieko, no ja się cieszę, bawa. że mamy takich twórców jak Hideo Kojima i... I Sam Lake. Y y tak. I Tak, niech oni, niech oni jakby przez... Tych, tych innych y, pirów, akolitów, nie jak coś tam, nie y, innych takich twórców, no nie, niech oni są właśnie na, tych, na, te, na te piedestały w, wynoszeni, mm -hmm. niech, niech właśnie Jeff Kili więcej, nie, poświęca właśnie, y, nie tylko jemu, no nie, Hideo Kojimie, ale innym twórcom właśnie te, te, ten czas, żeby oni pokazali, jaki oni mają wpływ. Na, na, na, na tą rozrywkę, na, na, na, na te nasze elektroniczne y, uciechy, no nie? bo to jest jednak tak coś, jest, z czego, czego moim zdaniem mało się pojaśnia, bo też y, oczywiście są te bafty jakieś i tak dalej, tylko to jest, to jest totalnie niszowe, nikt o tym nie, nie słyszymy, My potrzebujemy tych Oscarów, nie? to, to mm -hmm. Oscary nas na, kreują na trochę gusta, jeśli chodzi o pewne rzeczy, które musimy później nadrabiać, bo nagle się okazuje, że ten film dostał skala, ten. Niekoniecznie to może być super film, ale po prostu miały świetną promocję, ale gdzieś tam zawsze jednak udaje się przemycić jakąś, jakąś nagrodę dla kogoś, kto, kto autentycznie na to zasłużył i e, no. No się tak. Nie z Może ja nadal nie będę tutaj, wiesz, stekstował Medellin Solid jak inni, -Y, ale Death Stranding jako seria uważam za, za coś naprawdę bardzo Unikalnego, dobre. nie? Tak. tak. No ale wspomnieliście o tym y, Unfinished Business, tak, okay. Robocopie. I muszę przyznać, że to jest, to jest na moim celowniku. Po prostu w tym momencie nie mam, nie mam czasu, bo kończyłem właśnie Death Stranding 2 i teraz zacząłem grać The Alters, Ale powiedzcie mi, co to jest i dlaczego, dlaczego warto albo nie warto zagrać w, w ten dodatek, bo to jest jakiś standalone dodatek, tak, do tak, Łukasz, góry. ty grałeś jeszcze? No. no właśnie, ja jeszcze nie zagrałem, bo pojechałem do Damiana. Okej, okay, to ja Wam opowiem pokrótce w takim razie. To jest tak, jak mówisz, Damian, samodzielny dodatek. Bo oni nie mogę nazwać tego oficjalnie Sequelem, bo jest za mało zmian, za mało nowych rzeczy, żeby to powiedzieć, że to jest jakby wiesz, no, kontynuacja Robocopa. Dlatego zrobili samodzielny dodatek, który jest bezpośrednią kontynuacją Robocop Rogue City. Ale z drugiej ja. strony nie ma praktycznie żadnego powiązania popularnego i można w ogóle nie wiedzieć co się działo w podstawce i to nic Absolutnie. nie Absolutnie. Wprowadzenie jest bardzo proste. Najemnicy atakują komisariat policji, na którym pracuje czy na którym urzęduje Robocop. I uciekają do megabloku, który nazywa się Omni Tower. Oczywiście taki megablok w rozumieniu cyberpunkowych megabloków zbudowany przez OCP, żeby ludziom żyło się lepiej. Jak się domyślacie, to jest miejsce pełne patologii, gangoli, mm -hmm. biedaków, jeszcze jest przejęty przez najemników. Fabuła żywcem wyjęta z Dreda, z Karlem Urbanem albo z The Right. Możecie tak, sobie tak, wybierać. Po prostu przebijamy się jako roboko przez wieżowiec pełen mieszkańców, gangoli, najemników, e, dronów, bo to są tacy nowi przeciwnicy i paru innych rzeczy i tyle w wielkim skrócie. Więc prosta jak cep fabuła, ale takich gier też nam potrzeba, szczególnie jak one są tak dobrze zrobione jak Robocop. No jeżeli ktoś grał w Robocop Rogue City mu się podobało, to wiadomo, że będzie zainteresowany tym nowym tytułem, nowym dodatkiem. Dodatek brzmi dosyć skromnie, bo to jest gra na 12 godzin, słuchajcie. Ja usiadłem, myślałem, że przejdę dwa dni, ja mi zajęło dwa i pół wieczora w zasadzie, żeby się tym uporać, bo to jest naprawdę długie. To jest czysta sieka, słuchajcie. Tam po prostu non walczymy. Oni poprawili trochę walkę. Ona jest bardziej płynna. Nie jest taka sztywna, mam wrażenie, drewniana, jak była w jedynce. Dodali trochę nowych rzeczy. Ja Tak mi się wydaje, że nie było finisherów i rykoszetów w poprzedniej części, bo... Rykoszety może... były na pewno. Aha, no dobrze, no to rykoszety może nie zwracałem uwagi. chyba też. Wydaje mi się, że to nie ma takich zmian, ale ja też nie będę się układał. Okej, okay, dobra, no to ja, ja, ja zauważyłem to teraz, nie wiem, może nie pamiętałem. Dodana bo to... na pewno broń, która zamraża, to tego nie było. Tak, jest nowa broń eksperymentalna, taki zamrażacz. To wynika z fabuły, do tego dojdziemy. E, więc ja się bawiłem dobrze finisherami, rykosetami, a jednocześnie cały czas używałem tylko tego, wiecie, Auto9 legendarnego Robokopa, bo to jest po prostu najfajniejsza broń, którą się upgrade'uje, oczywiście tam montując chipy, jakieś tam układanki takie robić, to też było w jedynce. Oczywiście upgrade'ujemy Robokopa, jego umiejętności, podobnie jak w jedynce, nic tu nowego nie ma, natomiast jest bardzo fajna walka, jest chmara przeciwników, chmara za chmarą i tak naprawdę potrafi zmęczyć, w ciągu dwóch godzin po prostu musimy sobie zrobić przerwę, bo to jest... Wiecie, w Jedence było dużo zwiedzania, dużo questów, które mogliśmy brać od mieszkańców i tam jakby zwiedzaliśmy, patrolowaliśmy kawałek miasta. Było takie uczucie, nie? A tutaj w zasadzie tego nie ma, tu cały czas walczymy. Pojawiają się takie huby, przynajmniej trzy albo cztery w czasie tego dodatku, w którym... Możemy jakieś dostać misje od mieszkańców, od osób, które nam pomagają, ale możemy to olać iść dalej tak naprawdę, bo to, to nie jest istotne, to jest niepotrzebne. Po prostu my cały czas musimy dorwać głównego złego, który jest powiązany z tytułowym niedokończonym biznesem. Jest trochę o przyszłości właśnie Robocopa. Tutaj się wyjaśnia tak naprawdę geneza powstania robokopa. i to jest bardzo fajny wątek fabularny. No i są to takie misje retrospekcyjne, nie? Ale gene... właśnie tak ja zastanawiam, czy, czy no. jest lepsza geneza powstania Robocopa niż to, co widzieliśmy w filmie, nie? Jak się okazuje, to, co widzieliśmy w filmie, to było zaplanowane i to jest bardzo ciekawe. Więc e, kto oglądał film, ten o czym mówię, oczywiście, prawda? I wszystko... Ridley Scott wszedł do gry tutaj. <głos> tak. Powiem tak, bawiłem się naprawdę fajnie. Naprawdę rzuciłem Death stranding na chwilkę, żeby to przejść, a się okazało, że to nie będzie jeden wieczór, tylko praktycznie trzy wieczory mi zajęło. A i, i dla fanów takich, wiecie, robokopów, tych wszystkich akcyjniaków z lat 80. to jest, moim zdaniem, kolejna fajna produkcja. Oczywiście. Łyżka dziewczyn w tym beczce miodu, jak się domyślacie, to jest dalej gra double A. No, te postacie wyglądają trochę lepiej, bo sam Robocop zawsze był świetnie wykonany, ale te postacie, wiecie, są takie ciągle na etapie tego Terminatura Resistance. Czyli okej, okay, jak ja to mówię, taka dobra rzemieślnicza robota klasy AA, ale jednak widać, że tam no, brakuje troszkę budżetu, chociaż teraz było więcej pieniędzy, bo to Naikon chyba wydał, eee, więc już jest tak... Robi się, a chyba to są tamtego też nie tak. nieistotne, ale widać większy budżet, wygląda to lepiej, bardzo fajnie jest ten blok zaprojektowany, tam są dosłownie niektóre sceny żywcem wyjęte z dreda, jak przemierzamy takie galerie z korytarzami, jakieś minigany automatyczne walą do nas, a my uciekamy, nie? Fajnie. Mhm. Na no my się to jest chyba jakiś do... etap, że możemy tym, tym takim kroczącym, nie? Tym 209, tak? Czy 203, zawsze mi się myli, no ten ikoniczny robot dwunożny. Znany z jedynki, możemy nim sterować w pewnym momencie i robimy fantastyczną siekę na ekranie. No więc gra się sprowadza do tego, że wiecie, strzelamy, zabijamy i dobrze się bawimy. Więc ja polecam, bo to jest właśnie i ta gra nie jest strasznie droga. Ona chyba kosztuje, nie wiem, Steve musiałby sprawdzić, ale jakoś 130, 120 zł na Zresztą konsolach. Ona na Steamie kosztuje 125 zł. Tyle no to powiedzieć. coś takiego na konsolach chyba też. Więc ja polecam, bo, bo jest naprawdę ok i bawiłem się super. Teraz wróciłem do Death Stranding, więc trochę odpoczywam przy Death Stranding, bo tu można się zrelaksować. A, a... Teraz troszkę są... filmy, tylko filmy. Tylko już. powiem jedną rzecz: poczekajcie jeszcze z Xboxem. Na Xboxie miałem trochę problemów technicznych, gra potrafiła chrupać w czasie walki, ale też w czasie eksploracji. Był jakiś problem z iskrami, które wyglądały jak wielkie kwadratowe piksele. Coś, nie wiem, czy tak z downscalingiem, nie wiem, z takim... Nie, to taki s... bug Unreal Engine pewnie, no. Okej, okay, bo to piąteczka jest, no tak. tak. Ale mają to wszystko teraz połatać naprawić na dniach. Jak nagrywamy, to pewnie może już będzie patch, bo ja grałem przedpremierowo jeszcze. I, i tyle, więc no, a myśmy, okay. dostali, myśmy dostali klucz od tej ona dzień po premierze. Aha, okej. Okay. Więc dlatego... No i ja od wydawcy, to, było, to było, było szybciej. No, no, no. <laughs> tak. Ja, ja, ja generalnie jestem wielkim fanem ja nie mam, ja się wbija. I, i u mnie to jest ta gra na celowniku, no. więc te, teraz już a, na, na, pewno, na pewno. Znaczy jak podobała ci się jedynka, to tak. To, to był no-brainer, tak, dosłownie. No. Czy znaczy, wiesz, znaczy, to było, ale jedynka to też była troszeczkę inna gra, bo, bo ona była bardziej rozbudowana, wiesz, tam, tam, były, mhm. tam były te misje takie dodatkowe. Tam, Tutaj też, taki też są, tylko niekoniecznie chcesz szukać śnia. jakiegoś, wiesz... Nie wiem. Ktoś się prosi znaleźć szczura, bo nie ma co jeść. No i tak myślisz, po co mi ta misja? No tak to szczerze. No tak. Co na mi wniesie do mojego no to, życia? Serf Public Trust. No tak, bo takie nie. teksty puszcza Robocop cały czas. nie? Thank you nie. for rock tak, cooperation. Tak, tak, tak. Ale są, wiecie, pojawiają się te, jak się nazywały, te cyborgi ninja z Robocopa 3. Też fajne walki są. Więc jest tu sporo fajnych pomysłów. Oni dobrą drogę obrali i ja bym chciał, żeby kontynuowali tego Robocopa właśnie nawet w takiej formie... Tomo się wie, nazywały. Tak, do otomo, dokładnie. Z korporacji na K, już nie pamiętam nazwy. Ale chciałbym teraz coś Anemitsu. nowego. Aliensy, Predatora, od Tejona. Ja w ogóle mm. jestem otwarty na takie tematy. Nie? No tak, tylko no. tam już jest kwestia tych licencji, więc no, nie, Sega, ma, nie ma co liczyć na to, że się pojawi jakaś <laughs> właśnie gra Alien, Predatora. Ale Die Hard. Czyli, wiesz co, mógłbyś zrobić Die Harta, ale mogliby jeszcze w innym kierunku iść. Nie wiem, zrobić no. ucieczkę z Nowego Jorku, albo coś w oh. stylu. No, wiesz, Bo ja tak rzucam tymi takimi hasełkami. Pierwszy kupię ja, licencję. Ale, ale, ale chodzi o to, że y, oni mogliby zrobić też sama marka Delta Force to byłby problem, ale gdzieś z Chuck Dachman, nie wiem czy wiesz, ale ucieczkę z Nowego Jorku robił Sleepgate. Oni się nazywają Sleepgate, bo już zapomniałem. Chyba tak. I tam widziałem zdjęcia, można w netcie zobaczyć, jak ta gra miała wyglądać. Aha, I to to skasowało, tak? No w marcu skasowali, szkoda, no. Jaką grę? Bo Escape się? from New York ze Snakeiem. Jaka miała być gra? No, Slipgate, zobacz, pisz sobie w Google. Ty gadasz. Jakie screeny na EMGR, IMG, IM, coś tam. Mm -hmm. No to jest właśnie to, tego. że czasami, wiecie, bo są w ogóle też takie publikacje, nie wiem, czy ty, ty masz w oh, yeah. że The Games That Weren't chyba mam. taka była. Wychodzi polska edycja. Wie, bo ale wiesz co, ale ja mam taki problem z tym, że to jest no. dla mnie takie... Że nie chcę tego czytać, bo nie się chcę robi. się wkurzać. Bo nie chcę się wkurzać, bo było mnóstwo gier i Przeczyta historii... Przeczytaj jeden fragment o Flashback Legends. No, że było mnóstwo gier, które po prostu jak... jak jak nie wiedziałem, że powstawały, to mnie to tak nie bolało. Ale jak A mi, że o ile my. że ci tylko teraz, bo wiesz. też nie wiedziałem, że to było anulowane. No. Flashback? Nie, no właśnie ten. Escape from New York. Jak to super wyglądało na tych screenach. No. Oczywiście, kto, kto winny? Ze strony Embrace. No tak, tak, tak, tak. No tak jest, no nie wiesz. No ale to jest tak, że gdzieś z jakiejś przyczyny, nie? Te studia nie mogą się utrzymać i się sprzedają, w cudzysłowie... Za dużo gier, słuchaj. E, ...dużym wydawcom, nie? Czy tam jakimś takim... E, właśnie, aglom nie wiem, jak to powiedzieć. No ale zobacz, Embracer zrobił. Spójrz na Embracere. Jak oni skupowali te wszystkie firmy, co się dzieje z tą Braiderem, podobno powstaje. No, Crystal Dynamics tam jeszcze chyba w miarę funkcjonuje. No ale tego Deus Exa, co ciągle pitchują i ich nie chce zainwestować, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale ciekawe, że... Wiesz, bo oni nie, nie wydali jakichś strasznie dużych pieniędzy na te na te, na te no, marki. Długi tam mieli. Tam I oni koszmar, nie pamiętam. muszą nawet Wiesz, to jest ten problem, że oni nawet nie chcą odcinać kuponów w taki w jakiś inny sposób, bo zastanawiam się, kto na przykład zarabia na, na filmach Tomb Raider, na, na, na, tej, na tym serialu animowanym, który był na Netflixie. No Czy pewnie, ci Ambracer, na na chyba no. ja dostaje jakieś film. A, a wiesz, a, y, no może no bo może, korea, nie może y, się mylę, ale dużo chyba łatwiej jest zrobić serial animowany niż nową część, no taką pewnie. porządną Tomb Raidera, nie? Niech oni na tym gdzieś zarabiają, niechby to marka żyje, tylko, że y, niech to czemuś służy. to nie służy. jest dobry serial. No tak, ale no, no, no miał, swo, miał swoje, swoje problemy, tak, dokładnie. Jakoś tak zawsze jak, jak y, ktoś tam, powiedzmy, robi jakiś taki restart y, historii. No dobra, ale Cyberpunk, jest, Edge Runners, fantastyczny. Czekamy no, na drugi sezon. Wiesz, na pewno, na pewno się sprzedał, w tym sensie, że zrobił dużo pozytywnego Mi się takiego polega. szumu. I wiele osób mówiło nawet, że bardzo nakręcił sprzedaż jednak cyberpunka. Mm -hmm. no to, że cyberpunk cały czas cały zainteresowany i tak, tak dalej, tak, tak, tak. to jest jedno. To na pewno no poczekaj, pomogło. nawet o tym nie mówiliśmy dzisiaj, że przecież wyszedł nowy patch 2.3 do cyberpunka dosłownie. A mieli już nie robić, więc kiedy no. można było zagrać? No. I wyobraź sobie, że nawet na Macu działa, a na konsolach dodali VR, więc wow. No. A jak tam wersja na Switcha 2? Już przyszedłeś? Czy, czy tak? Ja nie kupiłem tego. Bo ja, mam. No. ja dam A, Simplexowi. Tak. To, po, może to, jako ciekawostkę mogę to sprawdzić. No jako ciekawostkę jak to kupiłem. Powiem to. ci, że jest niesamowite wyrażenie robi, że siedzę sobie w pociągu czy nie wiem w kawiarni i mam cyberpunka w kieszeni na tywi tak, Z tak, kartridża tak. odpalonego. Znaczy no. na pewno za, za to szacun dla, szacun dla CD Projektu za, za tak. dwie rzeczy. Na pewno. Mm -hmm. no, ja mam w ogóle to, na że... Steam to No możesz no. pograć. 45 minut za... jak ci wyje. Za nie, to cała, gra jest, w zasadzie, cała gra jest na, na karcie to teraz. No wielu chyba poza grami Nintendo to chyba żadne inne gry. 60 giga, nie ma na tak. karcie. No. A palce po drugie... jednej ręki albo dwóch policzysz no. chyba ile wyszło. Tak. Fizycznych. No i sterowanie, słuchajcie, po... trzy rodzaje sterowania. W ogóle fantastyczne. A przede wszystkim jeszcze, co drugie jest takie, że tam jest cross save, czyli masz tak. system taki, że możesz na każdej platformie, możesz sobie grać na Switchu, potem sobie savey przenieść jakby na PC-a, potem na konsolę. Możesz jakby masz, masz savey na każdą platformę. To jest genialne. Tylko mi nie działa, zalogowałem się na Xboxa, chciałem swoje stare save, ale nie wiem. Nie widzi tego Aha, nie wiem, czy to tak działa. No no to coś może nie pyka. Ale robi wrażenie, powiem ci, odpaliłem, mówił wow. To Może tylko między pecetem jest na przykład. A, A, okay. coś. No nie wiem, ale w każdym razie tak przynajmniej jest coś, co, coś nie. Ale robi wrażenie, po prostu robi wrażenie gra. Tej ja się tej boję, klasy na Switch. E. Łukasz, zapytałeś, co jeszcze grał i zaraz powiem, no chciałem w to zagrać, ale mi jednak bananza. <laughs> banana Ale może coś jeszcze, jeszcze pograłeś. A może dużo filmów? Jest, nie, no jest jedna gra, o której pewnie możemy wszyscy porozmawiać, właśnie ten The alters więc ten, no, ale No, ale, skończony. Wspomnę tylko, że po właśnie po tym, jak przeszedłem Death Stranding, to potrzebowałem jakieś takie odskoczni, czegoś prostszego. Nie na zasadzie, że prostsza gra, tylko bardziej chodzi o to, że coś, co mogę jakby krócej zamknąć, nie? No nie wiem, jakieś, czy to pierdółki. jest dobra odskocznia. Ale nie, to y, Brass Heart, przygodówka. O, no. bardzo fajna, Przeszedłem to. Ślicznie narysowana, z takim poziomem zagadek, jak lubię, bo generalnie, y, nie wiem, Wspominałem o niej jakiś czas temu, ale dosłownie tyle, że odpaliłem i ja wtedy nie wróciłem do tej gry, bo chciałem po prostu przejść tę grę za jednym czy dwoma posiedzeniami, bo ona nie jest długa, więc, więc to miało być dla mnie takim, taką jedną dłuższą historią. I to jest gra, która jest świetnie skonstruowana, jeśli chodzi o, o, o to, jak powinny, moim zdaniem, być robione współczesne przygodówki. Nie? No bo pod względem graficznym to, to mogę powiedzieć, że to jest no, Ręcznie właściwie rysowana, można powiedzieć, że, e, że wygląda jak ręcznie rysowana grafika, taka lekko karykaturalna, e, przywodząca na myśl takie no, najlepsze lata, nie wiem, Sierra Online, kiedy to, to były te, te ostatnie części, Larego, wiecie, no to naprawdę przepięknie rysowana grafika, jeszcze z takim elementem e, trochę steampunku, trochę, nie wiem, może nawet dieselpunku, nie wiem jak to powiedzieć, tak. bo akcja się dzieje w... W Sulisławie chyba? To jest taki, taki fikcja. To, to jest w ogóle polska właśnie. Mi, mi Defan, jak, jak ja z Defanem to recenzowałem, bo to w ogóle jakby kolega D Defana w ogóle, Defan zna dewelopera tej gry, jednego z deweloperów, bo to tylko mm -hmm, zrobiło. Tak. To w ogóle ten zamek w tej miejscowości istnieje i on tak wygląda, wiesz? I mam właściciela. To jest, Sulis... to się, to jest pałac Sulisław, tak. I on istnieje, i on został tak. odnowiony, tam jest teraz w ogóle jakiś tam pięciogwiazdkowy hotel, ale właśnie to jest A super może że to właśnie ta jest fundacja wymyślonym. Barów. Sponsorowała, nie? Nie, bo tam jest coś takiego, że na końcu, na sobie, jest, że, że jest czy dedykowane, czy dziękuję, czy coś takiego Fundacji Barów. Nie wiem, czy na, na twórca tej gry to chyba nie ma nazwisko Bar. Tomasz Bar, ale musiałbym to sprawdzić. Jak mhm. przekręcam coś, to bardzo przepraszam, ale generalnie chodzi o to, że to jest taka alternatywna historia. Ale, jeśli, ale bohaterowie odnoszą się do e, autentycznych miejsc, nie? bo nawet w pewnym momencie przenosimy się na przykład do Monako, e, słyna się o Polsce, słyna się o innych krajach, ale generalnie jest tak, że to te, te, te, te, te, te, ten Sulisław, nie? jeszcze nie przekręcam tej nazwy, tak, chyba mnie poprawiłeś. Lysła. Lysła. Tak, to, to jest taka, taka właśnie taka Polska e, pod okupacją, e, Niemiec. Niemiec, tylko że ci, ci Niemcy nie, mówią się, nie nazywają się naziści, tylko lojaliści. Tak, I, tak, i e, nie ma po prostu jakichś tam tych oddziałów, powiedzmy Wehrmachtu, tylko tam jakieś oddziały Walkirii, bo Walkiria to jest e, sztuczna inteligencja, i to jest ten ciekawy motyw, która tu, dzięki której właśnie tam ci źli e, lojaliści, czyli właśnie tak, te, ci okupanci, e, brunatne koszule, jakby ich nazywać, Mm -hmm. e, no, trzymają pod butem to co to, to, to społeczeństwo. I to jest, to jest takie wyjście tej historii. I my, jako córka e, profesora, który jest jakby współautorem tego, jest wynalazcą, który właśnie tworzył te, te, te fantastyczne rzeczy, które między innymi są wykorzystywane przez tą machinę wojenną tych złych, no ten profesor zostaje e, porwany, my uciekamy gdzieś tam i zaczyna się taka przygoda, no może nie jak w Indiana Jonesa, ale, ale zaczyna się taka ciekawa przygoda, bo, bo, bo Odwiedzamy kilka interesujących miejsc. Oczywiście na początku ten, ten pałac, e, gdzie się zaczyna akcja. I ta gra jest tak fajnie zrobiona, że ona ma wystarczającą liczbę tych komnat, że się tak wyrażę, że te zagadki ładnie się logicznie łączą. Ja nie miałem takiego problemu. Miałem tylko dwie takie sytuacje, takiego zwątpienia, że jedna to była z grzebieniem, nie wiem dlaczego mi taka jakaś pomroczność miasta nie, nie, nie wyjaśniła, żeby powiedzmy ten, ten grzebień gdzieś tam zamontować, a druga to chyba była z, z helem i łóżkiem, to nie wiem czy kojarzysz, no nie wpadłem na to i musiałem się gdzieś tam posiągnąć, ale tak tu cała gra z tymi delikatnymi nawet takimi prostymi łamigłówkami, tam przekręcanie kabelków, to była taka przyjemna, prosta gra, gdzie pewne rzeczy po prostu na nie wpadałem, tam nie było jakichś absurdalnych Y, y, sposobów wykorzystywania przedmiotów, y, bo ten system podpowiedzi, który jest, sprawdzałem go, on nie jest jakiś taki rewelacyjny. W sensie y, systemy podpowiedzi w tych nowoczesnych przyrodówkach są, dzielą się na, na, na taki system, że sugestia, mocniejsza sugestia, a jak już w ogóle nie wiesz, co masz robić, no to dostajesz rozwiązanie. Nie? I, i, mm -hmm. I tego tutaj nie ma. No, nie? Tutaj czasami nawet się ten nasz robocik Pascal, taki lewitujący, on, on może się gdzieś zapętlić, on może nawet nie wiedzieć, że my już jesteśmy po tym fragmencie kiedy jesteśmy w jakiejś lokacji, gdzie szukamy jakiejś pomocy, on na przykład nam powie, że no, może powinniśmy zrobić to, to, to, to, a my już żeśmy to robili, nie, więc, ale to są takie drobne rzeczy, nie, że cała historia moim zdaniem jest bardzo fajnie poprowadzona i, i przyznam, że że bardziej mi się, ona mi się, o, jeszcze była taka jedna gra chyba robiona przez Artifex Mundi, Taka też z elementami... Matrioszka. Matrioszka. Ona no. gdzieś tam, oczywiście one nie są, yy, nie wiem, yy, podobne pod względem, yy, nie wiem, fabuły czy coś takiego, ale jest coś takiego w tych grach, że to są takie karykaturalne, rysowane ręcznie przygodówki, które, które gdzieś jak mi się skojarzyła, no nie, ta matrioszka. To matrioszka dawno temu przyszedłem. Ta gra więc... się nazywa Irony Curtain from tak. Matrioszka with Love. Tak, tak, no. tak, tak, tak, tak. że gdzieś tam... flopnęła. No to to gra... na tego Switcha. To jest fajna przygodóweczka. Tak, A. taka, taka statyra na Rosję. No. Ona niestety flopnęła okrutnie i, i potem już Artifex Moody przestał robić przygodówki po niej. No i tutaj ale... po prostu zaczął, znaczy wrócił do tego, co mu wychodziło najlepiej. Czyli, no, te, czyli hoppy. jeden obrzek, no. tak, tak, tak. Tak, tak. Ale próbowali, nie? No niestety. Mhm. I niestety, ale to, to była fajna gra i, i ten Brass Hat y, jest, jest no, naprawdę fajną grą i tam jest też taki ciekawy komentarz, bo jak, jak y, znaczy tak rzuciłem, powiedzmy, pamiętajcie, przed, przed samym nagraniem, więc nie było czasu, żeby w ogóle o tym bardziej pomyśleć, ale tak sobie zastanawiałem się, jak, jak ta sztuczna inteligencja, no nie, że ona teraz znowu jest jakby takim, takim tematem medialnym. Ona, ona wkradła się do mainstreamu. Ona nie jest już domeną fantastów, czy powiedzmy, że pojawia się gdzieś w filmach, nie? Tam, nie wiem, czy tam, czy choćby nawet w Robocopie, czy w Terminatorze, nie, ten Skynet, czy w jakichś innych takich produkcjach, tylko ona już teraz faktycznie funkcjonuje, tak, że nawet y, zażartowałem tam, y, powiedziałem Rafa, że, że Her dzisiaj hmm. nie był odbierany jako, jako film science fiction, nie, tylko... To... Znaczy ja myślę, że to jest jeszcze lekka przesada, bo mimo wszystko jednak, wiesz, w Her mamy prawdziwą, w gadaliśmy jak Eja głupoty opowiada i tak dalej, nie, mm -hmm. jednak w Her mamy prawdziwą taką sztuczną inteligencję, która jest osobą, postacią, nie, to jest jakby ta, ta, to jest ta, ta, ta general intelligence to jest to agi, nie, tak to się tak nazywa, nie? że tam, zapomniałem już tego, tego mm. skrótu, sk sk sk sk ale to jest Artificial General Intelligence, nie? Mm. No jednak myślę, że jeszcze jesteśmy parę lat od, wiesz, realizacji her. Tak, tak, tak, tak, tak. Idziemy w tym kierunku, jasne, ale jednak, jednak nie, no. no rozumiem, ale chodzi mi o to, nie? że dla takiego normalnego zjadecza chleba, który, który widzi, no nie, że możesz no tak. z tym czatem normalnie rozmawiać, wiesz co chodzi, że Mm, że okay. kiedyś był ten taki test, to pewnie znacie, że ten Chinese Room się mówił nie? Chyba też takiego. A. Że się na robotę test Turinga, nie? Na tak, że się wkładało kartkę po chińsku i druga osoba miała to przetłumaczyć, też nie znała chińskiego, miała po chińsku... Ja nie wiem, ja to w ogóle teraz pewnie y, totalnie upraszczam ten, ten eksperyment, ale chodziło o to, że jeśli się zorientowałeś, że odpowiada ci człowiek, nie? No to okej, okay, nie? Ale jeśli na przykład się pomyliłeś i odpowiadała ci maszyna uznaj że człowiek, to to, to jest, był taki test, że że ta sztuczna inteligencja już jest, że to jest taki wyższy poziom, nie? I my jesteśmy na takim etapie, że jesteś w stanie normalnie z czatem mieć konwersację. No, nie? no, pogadaj sobie z Grokiem, który, który czasami się odpala i ma taki rig, że aż niesamowite. No, czasami oczywiście oni tam też odpalają wrotki, no nie temu Grokowi i ten, ale dla mnie po prostu to, w jaki sposób Grok analizuje i odpowiada na, na pewne kwestie, są takie, że ja. Że ja jestem, y, znaczy ja nie jestem w stanie, jakby. Y, czy jeszcze inaczej. Że dla mnie ten czynnik taki tego, że grog mógłby się pomylić, przestaje mi znaczenie, bo on odpowiada w taki sposób, y, że, że to nie jest takie suche. No pewnie nieraz żeście się bawili na Twitterze, nie? Tam próbując tego. Ja grania. nie mam, więc ja nie używam. On no, no. ale ale nie zdaniem... niesamowite odpowiedzi ostatnio, bo zwariował chyba. Tak, zwariował totalnie, ale no. chodzi o to, że on y, po prostu. Generuje takie niesamowite odpowiedzi na no niektóre no nie rzeczy, to jest głowa mała, nie? Jak to była ta afera z tym, z tym, z tym CEO i tak dalej, to też ludzie różne rzeczy tam napisywali. niesamowite się historie tworzyły, ale e, tutaj też jest taki motyw, no nie? Właśnie e, z, tym, z, tym, z tą sztuczną inteligencją i taka ciekawa konkluzja. No nie wiem, e, Łukasz, ty da, dawno przyszedłeś? E, Niedawno. Więc, Niedawno, więc jest taki, e, nie wiem, jak to się humanistyczny element w tym wszystkim, nie? że, że, że yy, sztuczna inteligencja potrzebuje serca. Nawet jeśli to jest mechaniczne serce, mhm, to musi tak. się opierać na jakichś pewnych emocjach, na pewnych założeniach. I co jest ciekawe, w grze yy, podejmuje się w cudzysłowie wybory moralne. Ja mówię w cudzysłowie, bo mhm. one nie są takie moralne, ale na przykład mamy tak, że w pewnym momencie decydujemy, czy jakiś tam złych żołnierzy no nie puszczamy wolno, czy oni idą do, do więzienia, nie, czy yy, jakaś tam pani, szpieg idzie, yy, puszczamy ją wolno, czy też jakiś taki... No, tak. Można, można taki okazać spory. taką jakby litość albo tak. być surowym, nie? być bezględnym. to wpływa no. tak, to na, super. Na, to, na to, w jaki sposób później tak. my programujemy to serce, i w, te, i w tej rozmowie właśnie z tą sztuczną inteligencją. I to jest ciekawe. Ja próbowałem sobie przypomnieć, gdzie, w, w jakiej grze nie właśnie było coś takiego, że, że, ten, ta, e, że ta nasza rozmowa z sztuczną inteligencją wpływała, e, wpływała na to, jakie wcześniej decyzje podejmowaliśmy. I pewnie, pewnie nie raz tak się wydarzyło. Nie? Bo tak, jak, jak sobie, nie wiem, w której to części, bo czy to było w falałcie pierwszym, czy, czy w drugim, że tam mieliśmy właśnie też taki, ta końcówka była taka podobno, ale to już, już nie chcę tutaj za bardzo odchodzić, bo, bo, bo pewnie bym coś przekręcał, ale przyznam, że bardzo sympatyczna, fajna gra i, i generalnie y, jestem nawet w stanie polecić fanom przygodówek, nawet tych takich trudnych, nie? bo, bo y, czasami warto jest mieć grę, gdzie, gdzie większość zagadek jest, jest bardzo, bardzo logiczne. Przypomnijcie nazwę, proszę. Brass Heart. Tak. tak czyli mosiężne gireczka. serce, ale nie ma polskiej... I, Polski, tak, ona nazywa. ma polskie napisy, ale nie ma polskiego niestety, No właśnie, to jest też mój ból, że to jest gra, która, która jest wydana przez Polaków, e, robiona przez Polaków. A... Ale tutaj akurat mogę im wybaczyć o tyle, że to naprawdę jest bardzo... to, to, było, to był taki projekt... Passion project. To był taki, to był taki passion project la, robiony przez wiele, wiele lat, mm -hmm. przez małą grupkę zapaleńców. To, że to w ogóle wyszło, to jest cud, więc jakby jestem w stanie im to wybaczyć. No bo na konsolę nie, nie ma. No. no nie ma, ale na Steam Decka jest. Nie ma. Y <laughs> No to Nie, nie wiem, masz Steam Decka? Nie mam, sprzedałem na Switcha, wymieniłem. O nie, jak mogę. Co to z Rasy? Przykażę mię Ziołeda z Switcha. Hmm. A to dobrze. Z te, z ten, I, jeszcze chcę pochwalić to, że, z bardzo, że tam są fajne akcenty. Tam na przykład postać z Francji mówi z ang... francuskim akcentem, no nie? nie? wszystko dobrze działa, bo tam w tych, powiedzmy na tym, w, te, w tej Azji tam gdzieś tam, w mhm. Himalajach, to tam już te postaci nie mają takich akcentów jakiś super, ale. Fajne jest to, że np. Niemcy mają akcent niemiecki, nie? Francuzi francuski, Rosjanie rosyjski. Mm -hmm. Jest to spoko. Tak. Nawet to o, o to, o to zadbali. Więc mm -hmm. to my w stanie wybaczyć, jakby jestem w stanie wybaczyć ten brak polskiego dubbingu, no bo jednak my, to jest taka gra, która dzieje się na całym świecie, na nie po czym, na całym świecie. Jakby, dlaczego jakiś Francuz miałby gadać po polsku, nie? Tak, tak, tak, tak. Czy, czy, czy Niemiec, nie? Mm -hmm. No, więc jakby to rozumiem trochę. Mm -hmm. Ale ona ma taki lekki, lekki vibe e, Indiany Jonesa tak. Zmi zmieszanego z, z Croft. Tylko, że właśnie no tutaj nie ma tych wspinaczki, to nie ma, nie ma jakichś takich tych. Tu bardziej chodzi o to, że jednak ta nasza nasza bohaterka no, pracuje głową i, i kombinuje. Ale to jest fajne. To jest, to jest, to jest gra przygodowa. No to wiadomo, że one and click. No. In, in, in. Fajna giereczka. Właśnie nawet wiesz co, dosłownie parę ci, temu zrobiliśmy taką naprawdę długą, taką wyczerpującą recenzję w M2. Z no, pół no, godziny to... gadaliśmy o grze. I w, w, też y, też uwagę na pewne takie błędy i niedźwignięcia, i nam w ogóle twórcy podziękowali, że, taka, że w ogóle najlepsza recenzja w ogóle taką, mm -hmm. że miał taki super feedback, nie? Tak. Że to tak naprawdę taką porządną recenzję zrobił. No, mm -hmm. Także porycamy brass hart. tego szere. czasu już naprawili, bo ja miałem. E, nie miałem chyba żadnych takich problemów technicznych. No widzisz. Nikt no gdzieś nie Wiesz, to bardzo możliwe, że wzięli pod uwagę nasze sugestie, nie? Bo A jaki miałeś tak... taki problem techniczny, co, co pamiętasz, co się... Znaczy, wiesz co? Tam były takie rzeczy, że na przykład. Trzeba było, zebrać jakieś, trzeba było ubrać jakieś przebranie, no nie? Aha. I jak już ty ubrałeś to przebranie, to postać ci mówiła, że musisz zebrać przebranie. Tak jakby, wiesz, postaci nie reagowały na to, że się zmieniała, wiesz. No fabuła, tak. no tego typu rzeczy. Takie błędy kontynuacji, nie? Że jakby ty już coś zrobiłeś, a postaci dalej jakby żyły w tym świecie, zanim to zrobiłeś, i ci mówiły, że masz to zrobić. No tak. Albo na przykład tam spada Żyrandol, a jakaś postać mówiła, że musisz, wiesz, z Żyrandola coś tam podnieść, no nie? A Żyrandol spadł na Ziemię, nie? I ta postać stała w tym pokoju, gdzie ten Randall spadł, no tak. i dalej wydawało się, że Randol dalej jest, jest na suficie, nie? Mhm. Taki, ta, ta, ta, ta, takie rzeczy. Aha, tego rozumiem. typu rzeczy, właśnie. No. Ale nic, co by tam nie jakby było, że nie psuło gry. Że, że... Nie, takie, że to nie było. To Tylko takie właśnie takie, takie drobiazgi. No i czasami na przykład wiesz, w napisach było na przykład zostawione takie dwa albo trzy razy, było zostawione w napisach takie sugestie dla aktora. A, przykład, break. Że zdenerwowany, nie? Taki tam na przykład wiesz sarkastycznie, nie? A nie, to ja w polskiej wersji widziałem, że chyba na, na wersji krewetetowym w tekście po prostu był break, rozumiem, że chodziło mhm. o to, że po prostu może nowy akapit albo, albo coś tam, ale to no, było w tych notatkach, no. Te są ciekawie zrobione, nie? Taki, taki dziennik, który, który też służy za, za jakby taki, taką przypominaczkę i, i, i ten, ale ja, ja generalnie tak mówię, no ja przeszedłem właśnie tę grę w dwa takie dni e, mhm. i, i, i nie, nie musiałem jakby Pamiętać, bo wszystko jak miałem... Znaczy przypominać sobie, miałem wszystko w głowie. Ale panowie, to jest jednak gra, w którą yy, yy, też wszyscy zagraliśmy, tylko ja znowu jestem teraz na, na takim poziomie, że jestem dopiero na początku pierwszego aktu, bo ten prolog tutorial był taki dłuższy, ale, ale wprowadził mnie w ten klimat. I to jest The Alters, czyli historia Jana Dolskiego, który jak na początku Robinson Crusoe rozbija się na nieznanej planecie, na której jest jakaś wyjątkowa substancja, ale żeby przetrwać, no musi, musi uciec się do, do tej praktyki klonowania własnego ciała, oczywiście wszystko jest pod okiem e, złych korporacji, ale no panowie, to jest, to jest gra, którą chyba, Rafał, to też się rodziłeś od, od, od, od, od początku, bo ja pamiętam, że ty nawet grałeś w jakieś takie demo, które, które na początku nie zrobiło takiego wrażenia nie? Na, na, na tobie I, i chyba się dużo też od tamtego czasu zmieniło. Wiesz co, ja grałem w demo, jak wyszło na streamach chyba w zeszłym roku jesienią, na Steam Decku, więc powiem ci, na Steam Decku podłączonym do telewizora to nie wyglądało za dobrze mhm. wtedy, natomiast w lutym wyszło demo na Playstation, na Xboxa i wtedy faktycznie się strasznie chyba zajarałem na lepszy kolokwializm, bo bo przegrałem to demo, powiedziałem super, tego chcę. Bałem się tylko jednej rzeczy, że tam nie będzie dobrej fabuły, że ona będzie tylko pretekstem do grindowania, Aha. do rozbudowy bazy, do zbierania surowców, a przy okazji będą te postacie sobowtóry głównego bohatera, które nic nie wnoszą. Na szczęście to nic bardziej mylnego, mhm. w wielkim skrócie, bo jak się znaczy, W ogóle było takie obawy, jak dostaliśmy do recenzji od Leven bitów przed premierą, długo chyba, z mhm. dwa tygodnie przed premierą trzy tygodnie tej tak, chyba te. no długo jakoś bardzo, to w ogóle tam było, taki, tam było napisane, że w tych. jak w tych, się to nazywa, wiesz? Co tam review podają. guide. No, review guide, że gra została zaprojektowana do tego, żeby ją powtarzać wielokrotnie. Mm -hmm. I się baliśmy, że to będzie jakiś. że zrobią to jakiegoś rogalika, o, nie? że tak naprawdę będą tak. jakieś takie rany, ale nie. Nic takiego nie, nie nastąpiło. Znaczy mi, nie mi, mi mi jakby porwała. Nie wiem, jak daleko jesteś, Damian? No, ja jestem na, na początku pierwszego aktu, czyli A, to jest o, nie, po... nic nie widziałem. A, no, to jest dopiero. Więc ja, ja bym powiedział, że to jakieś dwie, dwie godzinki. No to zaraz skończysz pierwszy jak, zacznie się tam... Jakbyś... Czeka, ty, to by to udało, uda, udał się skończyć jednak... Ja skończyłem w końcu, no udało dobrze, mi się. Gratuluję. I dobrze. bardzo mi ujęła historia, jakby całość w ogóle... A przechując od tego, że to jest oczywiście science fiction, hard science fiction, eksploracja mm. planet, przeżycie na planecie, mm. po tym, jak powiedziałeś, po tym, jak się główny hotel rozbija i uruchamia bazę, no i te klony, które się pojawiają, ale skupienie się na tym, wiesz, trochę transhumanizmie, tam jest bardzo dużo tego, co mnie dzisiaj okay. interesuje w fantastyce, nie? Na, na skupienie się na tym, no niestety tutaj słowa transhumanizm, czekajcie, wyleciało mi słowo z głowy, na etyce w zasadzie związanej z klonowaniem, na pewnych wyborach moralnych, na moralności jakby tych mm -hmm. wyborów na tym, co tam się dzieje później, jak to jest fajnie tak. napisana historia, która mogłaby również dobrze być po prostu książką, nie powieścią na swój sposób, pomijając ten grint i to wszystko, co jest jakby trochę no, głównym, główną ostoją też tej gry, no jest taka budowa bazy i zdobywanie tych nowych wiesz, surowców i cały czas jakby. Znaczy, to jest trochę takie, takie zamknięte koło, że musimy wydobywać więcej surowców, żeby więcej pomieszczeń zbudować. Żeby więcej pomieszczeń zbudować, uruchomić bazę, potrzebujemy znowu więcej surowców, więc mm -hmm. jest taka pewnie taka pętla rozgrywki oczywiście. Ale równolegle dużo fajnych rzeczy wykonujemy, bo mamy jakieś badania, jakieś dziwne zjawiska paranormalne, jakieś anomalie odkrywamy. Pojawia się temat różnych fajnych rzeczy, które nie chcę tu spoilerować, skoro dopiero odkrywasz tę grę, które potem tak dosyć mocno z fantastyki, z głównych nurtów wyciągnięte są teorie różne. Ja, ja, ja uważam, że to jest jedna z najlepszych gier tego roku, do tej pory oczywiście. I, I na pewno będzie wysoko w moim rankingu prywatnym w tym roku. I ja do niej wrócę w ogóle pod koniec mm -hmm. roku. Jak się uspokoi ten wiesz, moment, że nie będzie już gier tak dużo nowych do ogrania, tak. ja chcę na spokojnie jeszcze raz sobie usiąść i przeżyć tą przygodę. No. Mi zaskoczy. Dokładnie tak? no. no ci powiem, mm. wybierz sobie y, botanika. <laughs> Okej. Okay. Tyle ci powiem. Naukowca. Naukowca musisz nawet, wiesz, tak, nie tak. da się bez niego przejść gry, ale ja żałuję, że botanika nie wybrałem, bo potem się dowiedziałem pewnych rzeczy, nie będę ci spoilował, ale weź botanikę. Znaczy ja w ogóle jestem, najpierw, no. pierwsze wrażenie zrobiło na mnie to, że, to ta jest, że, ten, że ta eksploracja tak dobrze wygląda z tej, tej trzeciej osoby. No fantastycznie, nie? No? Że to tak graficznie jest na poziomie właśnie, no, ciudniejsze niż The Może nie ma takiej fizyki poruszania się jak się wspinamy gdzieś, to może to nie ma nie wygląda tak, tak, tak, tak idealnie, ale jest klimat, fajnie to wygląda. Czuję, że jestem na, tej, na jakiejś takiej obcej planecie i, i tam jakieś wyziewy są, jakieś różne dziwne rzeczy, które, które ja muszę Ja myślę, że tutaj bardzo im UE5 pomógł, nie? Że jak mam wrażenie, że to UE5, tak gra po prostu jakby ona wisi na UE5, mm -hmm. nie? To tak. bardzo pomogło. I później jak już wchodzimy do tej bazy, to też na początku wiecie, co to jest, nie? Bo to jest takie wielkie koło, wielka opona, a w środku jest, jest tak, monocykl. I generalnie, jak już się później okazuje, że my po prostu musimy w jakimś tam cyklu co jakiś czas uruchamiać tą bazę i ją się poruszać, to mi się przypomniało, jest, jest taka książka, nie wiem, czy kojarzy Spotkanie z Ramą. Nie, nie, blisko. Jest Kim Stanley Robinson. Ja bardzo lubię tego pisarza, to jest taki pisarz science fiction, który bardzo specjalizuje się w takich naukowych aspektach swojej mhm. historii i on no, moim zdaniem najlepszą książkę o o kolonizacji Marsa napisał. No nie, zresztą w ogóle trylogia jest. są trzy książki. To jest zielony, zielony Mars, Mars tak, i tak dalej. To to okay. I on napisał książkę... Y... Myślę, że to ona jest. Tak? Nie, nie, nie. Y... 2312. I abstrachując o fabule tej książki, bo to nie o to chodzi. No jest, w ogóle książka jest mega science fiction. Chodzi to... o wiarygodną wizję, tak? Chodzi o to, że e akcja dzieje się, na przynajmniej ta początkowa, jest na planecie Merkury, ale Merkury jest blisko Słońca. Więc miasto nazywa się... Terminator, bo ono jest na równiku i hmm. cały czas. Może terminus. Nie, ale no. Te, te... Okay. I to miasto okay. cały czas ono po tym równiku podróżuje, żeby zawsze być w tym słowie w cieniu. Rozumiecie? Żeby hmm. nie być w tej, tym, bo, bo po prostu za gorąco. To no jest kapitalny klimat i tu od razu mi się skojarzyło. Ja bardzo lubię takie, takie motywy. No, to też wymusza na tobie, bo widzisz, wszystko tutaj trwa. To wiesz, dobre skojarzenie, tak. Nie, no możesz, no. nie możesz, wiesz, jak chcesz, chcesz yy, nie można zapomnieć, żeby zapauzować. To, nie można po prostu nic nie robić, bo każda sekunda się liczy w tej grze. To, to, to jest męczące coś, momentami. Tak, więc ja po prostu... Jak, ja się irytowałem czasem, no. Tak, że, że musiałem po prostu nie, nie, nie zapomnieć, żeby pauzować, jak chciałem coś... A zwróciłeś coś, uwagę, jak fantastycznie są wykonane pomieszczenia w bazie, ile tam jest detali, szczegółów, na które można zwrócić uwagę, mm -hmm. Ja żałuję strasznie, że tam nie ma takiej opcji, nie wiem, przyłączenia się na widok pierwszoosobowy, żeby pozwiedzać to wszystko, wiesz. No, moderzy może coś skonstruują, kto to wie, nie? Jeśli to jest na... Ale cudowna jest ta bazę, a potem To ja myślę, że nawet może być VR jakiś taki. Nie? No. To, jest, to by było ciekawe, nie? Bo, bo ona naprawdę ładnie wygląda. Ona jest tak skonstruowana właśnie na tych modułowo, tak. że tworzymy po prostu tą bazę z tych klocków i te klocki później nawet jak już je stworzymy, to możemy je dowolnie przestawiać. Pamiętaj, że jest... mamy parę poziomów rozbudowy bazy, ona się powiększa, jeszcze tak. ta powierzchnia jest super. Tak, więc ten klimat po prostu jest, jest, jest fantastyczny, ale no ja jestem ciekawy tego, co, co, co mnie spotka, bo na początku mówię, kurczę, ten tutorial no cały czas chcę, żebym się uczył, no żebym, że nie muszę być do końca robić, tylko no, muszę tu tak. teraz przeczytaj przewodnik, no nie? Aha, dobra, teraz rób to i zrób. Ale jak już Teraz jakby yy, zrozumiałem o co chodzi. No nie? I w ogóle yy, zacząłem właśnie się wczytywać w, w ogóle w tę historię, te rozgałęzienia. One są interesujące, bo faktycznie każdy ten węzeł, on ma jakąś tam, ten, ten element tej historii. I ja jestem bardzo ciekawy, jak te węzły, gdzie one się będą zmieniać, ile będzie takich naprawdę niesamowicie rozbudowanych historii. Nie? Bo one wszystkie mają się niby kończyć tym, że że Dolski wstępuje do, do, do tego programu nie? I, i zostaje wysłany właśnie na tą planetę, ale te, te losy, no nie? na początku no nie widzę wielu tych historii, ale widzę ile jest tych możliwości i przed, na początku jak się coś zmieni, to ile tych kolejnych lat, tych kolejnych komórek musi zostać napisanych od nowa, musi mieć jakąś taką treść. Nie? i hmm. a, Jak się rozmawia z tymi klonami, żeby je powiedzmy uspokoić, żeby się zaprzyjaźnić, to jest ważne, żeby się wiedziało, co tam jest y a ja opowiadałem Łukaszowi, że chyba jako jedyny zrobiłem tak, że moi wszyscy Alterzy popełnili samobójstwo był koniec gry. No, nie wiem, jak on to zrobił. Nie wiem, jak on to zrobił. No, no ale to, to, to bardziej wam bym oddał że nie? W ogóle co? Co myślicie teraz, bo po, po, po widzę, że tak, bo jak zapytałeś Łukasz Rafała, czy ja skończę, to nie wiem, czy ty nie skończyłeś Dialogu, to jest taka długa gra, czy to jest taka nie, gra, gdzie sumie, miał kryzys. Ja miałem kryzys. Może. Egzystencjalny, miał kryzys. Tak. Miałem kryzys kryzys. miałem kryzys trochę z, alter, z alterami i musiałem sobie zrobić przerwę, a potem ciężko wrócić nagle, żeby. Cofnąć się, wiesz, tam drugi akt jest bardzo istotny, newralgiczny, bo to on trwa chyba bardzo długo, nie? Kilkanaście, trzydzieści mhm. dni, dwadzieścia, nie pamiętam coś takiego. Ja tam 30 tego dnia właśnie ci moi autorzy popełnili samobójstwo i musiałem wczytać sobie w ogóle od początku ten akt tak naprawdę, mhm. nie? Żeby ich wyprowadzić jeszcze raz, inaczej podjąć wszystkie decyzje. Ja do tego wróciłem całkiem niedawno, może jakoś tydzień temu, że dwa, i się zawziąłem i faktycznie w końcu skończyłem. Potem było jakoś z górki, ja nie wiem, miałem wtedy kryzys faktycznie. A długa to jest gra, to, to przejście takie? Oj, tak, 20-30 godzin, tak no. spokojnie. Iż, bo, ja, bo ja na przykład no. chciałbym e, tę historię właśnie sobie tak stworzyć, że jeśli coś się złego stanie, no poza chyba tą śmiercią głównego bohatera, nie, bo to chyba, rozumiem, że jak... Bo też tego nie, jeszcze nie wiem, ale my nie możemy sterować innymi alterami, nie. tak? Wydawać oni, no, oni funkcjonują... im komendy, tak. Tak, oni są funkcjonują jako ten. Bo też byłem ciekawy, czy w pewnym momencie możemy przeskakiwać na nich, nie? Ale okej, okay, no, czy tego nie można. Ale, ale rozumiem, że w takim razie to ta śmierć naszego bohatera kończy grę, ale przesyjny teoretycznie mogliby zginąć. wszystko zginąć, i, wiesz? I my Raczej nie zginiemy jako bohater, tylko ale też mogą się, wiesz, zbudować. Tak, jeżeli wiesz? mamy alterów, a tracimy na przykład przytomność, bo napromieniujemy naszego bohatera, eksplorując planetę, albo nie zdążymy przed wież. Tam w nocy promieniowanie się pojawia. Jak nie zdążymy uciec do bazy, a skończy nam się jakiś tam filtr, to tracimy przytomność, ale alterzy nas ratują. Więc tutaj nie zginiesz, ale stracisz czas, stracisz kolejny dzień przez to wszystko i tak dalej. Więc to jest sporo czynników ekonomicznych, na które trzeba uważać. Nie? Ten czasowy jest najgorszy chyba. No. Mm -hmm. no, no. I to jest dobre, i dobry hard science fiction, nie? Dobra, bardzo dobre. No, naprawdę mnie zaskoczyła ta gra, bo ja po prostu się bałem, że nie będzie fajnej historii, a to jest kawał dobrego science fiction, naprawdę fajnie przemyślane, mimo że zbudowane z takich dosyć znanych motywów, nie? Którymi, które na co dzień czytamy, oglądamy i się jaramy. No, no to ja już nie mam nic więcej do nie chcemy ci spoilować, to Aha. jest bardzo dobra gra, po prostu tak. graj. Ciesz się, potem zrób recenzję, opowiedz swoje wrażenia. No. No. Znaczy, ja mam nadzieję, że, że nie będę miał kryzysu w takim razie, bo trochę mnie postraszyliście, ale. Nie, po prostu. miał jakiegoś pecha, on coś, coś musiał się zrobić. Jakby, Aha. Ja, czy to nie jest ja, tak, że. Musiało mówić. mi się wracać, wiesz? Bo ja i, wiem, że i, tam y, chyba. Michał to, to grał chyba na najwyższym poziomie trudności. Nie, to... Michał zaczął na najwyższym poziomie trudności grać, Aha. gra go przemieliła, wypluła i, i, i obniżył poziom trudności. Nie? No bo, się też wszyscy, wszyscy, bo też mu się wszyscy e, altery zbuntowali i go wyrzucili. nie? Tak. Ale to mówię, to, to był hard. Na normalu, jak dbasz, ja na przykład ja dbałem bardzo alterów i u mnie było po prostu w żadnym momencie nie miałem tak, że nawet wiesz, że byłem jakby blisko. Ja w ogóle myślałem, że tak raz po prostu tak się nie da w ogóle, wiesz, sfejlować. Jak Michał mhm. powiedział, że co mi się go stało, to w ogóle byłem w szoku. Okazuje się, że po prostu ja Niechcący tak ostrożnie grałem, nie i tak dobrze, jakby dbałem o alterów, że po prostu u mnie nigdy nie było tego problemu, nie. Ale okazuje się, że gra przewiduje też takie inne. A jest wiesz... jakiś górny limit, na przykład, że nie wiem, że gra, gra trwa powiedzmy, w cudzysłowie, 100 dni czy coś takiego. Nie, jest górny limit, dlatego że słońce. fabuła jest taka, że ty lądujesz na planecie i słońce jest bardzo silne, nie? Ona jest bardzo blisko słońca chyba. I po prostu musisz. musisz twoja, cała fabuła polega na tym. Że ty musisz uciekać przed tym słońcem. Nie? To są takie bardzo długie, wiesz, takie bardzo długie dni. No nie? Mm -hmm. Ta planeta po prostu się tak wolno obraca, czy nie wiem o co chodzi, w każdym razie chodzi o to, że tak. jeden cykl jakby dobowy to trwa tam, nie wiem, 30, 30 dni, no nie czy tak. ileś tam. I ty musisz uciekać jakby w, od słońca, nie? W, jakby w kierunku. Ale realnie masz chyba tydzień, tak? Fizycznie na to. Czyli te nie. 30 dni razy tam 7, nie? coś takiego. Nie wiem, strzelam teraz. Po prostu chodzi o to, że nie możesz w na przykład grindować, bo Myba w pewnym odlegiło, momencie to słońce tak? przyleci. Mm -hmm. Ale gra daje Ci tyle czasu, że ja miałem spokojnie zawsze parę dni jeszcze, jeszcze, jeszcze luzu, nie? Zanim, zanim, ten, zanim to przyleciało. Defan w ostatnim momencie robił na styk, nie? na hardzie, ale na normalu mówi, że nie, nie ma tego problemu. No, tak. no, to, no to spoko. No to co? Nie da się skończoność, po prostu gra w pewnym musisz, musisz musisz odlecieć. Nie? No to pewnie jeszcze do, do, pewnie jeszcze jak, jak, przy jakiejś okazji o, ja też powiadam. Yy, ja chyba, jeśli chodzi o, o, o moje granie, to ja już nic takiego nowego co to to jeszcze igrejmy, ja powiem? Więc... A propos inteligencji sztucznych, właśnie, i wiesz, to System Shock 2 Remastered. O. Super release, wiesz. No ja go kupiłem na konsole. Bo, bo, bo no, dostałem dobrze. informację, że jak masz starego Bioshocka w swojej kole Bioshocka, System kolekcji, System Shocka w kolekcji, to za pół ceny jest ten, ten nowy. Znaczy, był, był tańszy trochę. Tak. A jest na konsole też wyszło chyba 10 lipca, tak? No, a... Była, pre... była później premium. Ale ja no, byłem tak. przekonany, że oni nie robią remake i ten remake będzie jak ten nie. jedynki, a to jest po prostu nie, remaster. Nie nie, nie, nie. To jest remaster i w ogóle ten remaster wykorzystuje bardzo dużo modów społeczności. Te wszystkie modele, postaci, te tekstury, oni się dogadali po prostu z, z moderami, bo w ogóle po prostu zanim ogłosili ten, ten, re, ten remaster, to od wielu, wielu lat powstawał taki, były takie mody, była taka bardzo silna społeczność właśnie moderów która pra praktycznie jakby zrobiła im ten remaster, tylko jakby to wszystko nie było takie zabrane do kupy. Nie trzeba było po prostu mieć program do modowania i te, te, te mody sobie dogrywać, były konflikty i trzeba było od pewnej kolejności to robić. No a na szczęście y Night Dive poszło po prostu do tych moderów, dogadało się z nimi, uzyskało zgody na to, żeby te ich mody były w grze, plus dodali trochę swoich własnych usprawnień, nie? I zrobili z tego taki właśnie, wiesz, to jest niby remaster, ale nie do końca. Jakby sobie odpalił tę grę, wiesz, w oryginale, to naprawdę tam wiesz. Modele broni są zmienione, jest lepsze oświetlenie, są lepsze tekstury, otoczenia, wszystkie. Lepsze modele, wszystkie wrogów, nie? Modele broni, na przykład broni mają teraz animację przeładowania. Wiesz, mhm. W oryginale było tak, że jak przeładowałeś broń, to po prostu, wiesz, broń ci zjeżdżała, wiesz, na dół, nie? żeby, wiesz, znikała i wychodziła do góry, wyjeżdżała przeładowana, nie? A teraz masz normalne animację przeładowania i tak dalej, także, wiesz? Nie, no, mhm. sporo zostało, zostało zmienione. No tak to jest nie? immersive sim, to ja się boję, że w no. ogóle, jak, jak źle zagram, to też to jest gra na, na, na, Trochę na, tak jest. na, na setki godzin, a nie na. No. Znaczy, nie, ta kampania jest taka długa, tylko polecam sobie sprawdzić przed premierą po prostu, jakie są polecane buildy. Bo możesz sobie źle po prostu wiesz, porozdzielać, jakby wiesz, skille na początku mm -hmm. i się tak trochę wkopać, nie? że potem będzie miał bardzo trudną rozgrywkę. Bo tam na przykład są takie umiejętności, które są kompletnie bezwartościowe. Na przykład jest umiejętność naprawienia broni, no nie? Mm -hmm. I po prostu jakby wszędzie, jaki poradnik czytałem, to wszyscy mówili, żeby tego w ogóle nie rozwijać, że to jest po prostu stracone punkty. Żeby inwestować w umiejętność na. No. Tak, jakby. Jak to nazwać? Masz, masz w ogóle dwie umiejętności, repair i maintenance. Czyli wiesz, dopóki utrzymujesz tą broń, wiesz, w dobrym stanie. To nie musisz się nie reperować. To nie może reperować, bo się nie zepsuje. Nie? Tak jakby właśnie. Wiesz, A, no dlatego tak. nie ma sensu używać. No. Także. No. Tylko, więc jakby takie są, jest, jest parę takich umiejętności, które po prostu nie mają sensu, nie? Mhm. I, I jest po, polecane, żeby w nie nie, nie, nie inwestować. Nie? Mhm. No. A słuchaj, jeszcze tak w ogóle totalnie z, zmienię temat, ale nie wiem, czy czekajasz grę end, The End of the Sun. To jest polska gra, która dzieje się w takim w ogóle słowiańskim uniwersum. Coś kojarzy. Zainteresuj się, bo, bo ja to przeszedłem i przeszedł to yy, Rudy, przeszliśmy to obaj i naprawdę fajna gierka. Ona chyba tylko na PC -ta w ogóle wyszła, ale nie jestem pewien. Powstała na, na Unity, ale bardzo, z takim taki walking scene z takimi elementami, że tak powiem, no, gameplayowymi. Ja sobie to przeszedłem, bo mi się bardzo spodobało. Także spróbuj, bo i ma fajny polski dubbing. W ogóle właśnie ma polski dubbing, gra jest słowiańska. Coś kiedyś ma, chyba, chyba tylko polski dubbing. Ją kojarzę, bo chyba z, z, z Mateuszem Kadukowskim. Tak, nie kaduk, kaduk, tak. O niej, kaduk o niej mówił. Tak, ja się też od, niej, od Koduka dowiedziałem. Tam w ogóle Lis, Katrin podkłada są śpiewane piosenki takie, wiesz, A. ludowe. Fajna giereczka, kurczę, The End of the Sun. Też właśnie mamy recenzję w m kwadrat, więc... Tak mi się teraz przypomniało. Nie, no muszę. muszę, muszę, na muszę bo, bo, bo pamiętam, że akat to ciekawiła mnie, bo ona nawet bardzo ładnie wygląda nie pod tym względem. Tak. Mimo, że On ma słabe postaci. Mimo że na innici robione. Tak, i jest, tak, chodzi tak sobie, nie? Ale jakby jeśli chodzi o, o środowisko, tam w ogóle jest tak, że masz taką. Masz taką dość sporą, no taki nie powiem że otwarty świat, ale taką no, taką mapkę, nie, taką, taki hub duży. I on ma cztery pory roku. I wiesz, w każdej porze roku on wygląda inaczej. Nie, mhm. albo jest, jest, jest zima, no to tam drzewa są gołe, nie? Jest śnieg na, na ziemi, i tak dalej. Coś tam jest, coś tam jest za, za, zamożna woda, wiesz, wiosna inaczej wygląda lato, jesień, wiesz, każda, każda pora wygląda inaczej, nie? Więc to jest fajne. Tak jakby mhm. masz jed, jedną mapę, ale tak jakby troszkę cztery. Nie wiadomo, że nie dosłownie cztery, ale wiadomo o co chodzi, nie. No, no, to więc, to, na pewno, więc, to sobie już tutaj polecam. Zapiszę. Bo to też zrobili tacy właśnie, wiesz, paszym taki paszym projekt. Nie? I, I ta gra ogólnie też flopnęła, na w ogóle chyba nie miała żadnej wiesz ani jakiejś kampanii reklamowej. No to teraz, jak nie masz wiesz. wydawcy dużego, który jest w stanie no, no popchnąć tak. niesamowitą promocję, no nie jeszcze gdzieś coś, tam to, to z, zapłacić masie youtuberów, no nie? żeby oni w to grali, no, no. to ten, bo nie wiem, teraz bardzo ciężko właśnie się opalić coś po prostu taką wiralową. Y, tak, skoń, no. to, ta gra ma 113 ocen na Steamie, czyli wiesz nic, mhm. ale tych ocen 113 jest 97% pozytywnych. Mhm. Nie? Więc, więc tak. No to dołączamy tak. się do życzeń, żeby tej grze się udało tak. odpalić. I ma dobrą cenę po, wiesz, polską, bo, bo, bo, bo kosztuje mniej niż w Euro, mhm. więc jest ok. Kosztuje stówkę w tym momencie. Nie? A jak się z tym tłumaczy teraz, że dlaczego y, dolar jest tak niski, a oni tak dają? Nic się nie tłumaczysz. Udajesz, że nie słyszałeś pytania. Tak. A słyszałeś w ogóle, co ostatnio Steam zrobił parę dni temu teraz to jest taki duży news, nie. że Steam usunął a propos właśnie Stop clean Games. Steam usunął wszystkie gry, w, w, w których jest yy, kazirodztwo. Wiesz czemu? Bo im kazała Visa i Paypal. Nie Rozumiesz? Pro, procesorzy płatności mają swoje zasady, no nie? Takie swoje, wiesz, made-line'y, no tak. nie? E Etyczne. No i oni nie chcą, żeby żebyś mógł, płacąc wizą albo płacąc PayPalem, kupić ale gierkę dynami... z kaziroctwem. No, no, wiesz... I z tym wypieprzył wszystkie gry. Ale to jest skandal, wiesz, bo to jest tak, że my no, żyjemy tak. w świecie, który <laughs> zmusza Cię, wiesz, Unia Europejska, w ogóle nie tylko Unia Europejska, ale generalnie chodzi o to, że świat zmierza do tego, żebyśmy my mieli cyfrowy pieniądz, tak? Żebyś płacił no. kartą, nie? Żeby ograniczenie tych gotówkowych transakcji do minimum, nie? Więc. Wiesz, ci, znaczy, wie, no czy wiem, to jest jeszcze cyfrowy świat, więc no, monitory się mogliby swój m, założyć sklep i sprzedawać właśnie takie gry. I wszyscy ci fani kazirockich, a wiesz powiedzmy, e, fabów w grach no, nie mieliby. Tak. A wiecie, bo się śmiejecie, ale na przykład ja nie wiem, co to jest za algorytm. I nie wiem, z jakiej przyczyny, bo ja nie mam ani jednej takiej gry, ale na Gogu jest jakiś segment gier dla dorosłych. I to takich no. robionych po prostu... Takich... takich hentajców. Takich, ale Twardy. to są... Nie, znaczy nawet nie, hentaj, nie? to są wizualne novel no. takie no, no. z grafikami statycznymi, ale takimi renderowanymi, że one po prostu mm -hmm. nie wyglądają Wiem. jakoś źle jeszcze się Foto, nie ruszają. Fotorealistycznie. Ale mm -hmm. oczywiście kobiety są bardzo kobiece, faceci są bardzo męscy. Tak. I to są straszne gry. Ja mówię, dlaczego... I tego jest mnóstwo na tym na Gogu, jest cały segment. Cały segment. No jest jeden tytuł, który w ogóle chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No nie, ja Nawet teraz nie mam tutaj nigdzie tego tytułu, żeby wam powiedzieć, jak on się nazywał. No, nie bo tak kliknę, bo chciałem zobaczyć, czy to, jest, czy to, czy te postacie, które są wyrenderowane, czy one się w ogóle ruszają, czy to są statyczne obrazki. No i tak, że to są statyczne obrazki. Tak, ale wiecie, jakieś tak. dekolt, jakieś takie rzeczy. Ale ja już tu w ogóle znalazłem, słuchajcie, Sisterly Last. Co to może znaczyć, Sisterly Last? No. no ale fajna To jest To incest. No, no. Ale nie, no ja musiałbym y, y, y, po prostu zrobić tak jakąś listę, żeby wam pokazać na, później prywatnie, żebyście y, zobaczyli, że ja nie oszalałem, że po prostu na Google ja, ja, ja jest ja cały segment mówić. po prostu takich, tak myślę, że, jeszcze hentai to ja bym jeszcze zrozumiał, że takie mhm. visual novel, Japończycy lubią takie, ale to jest, to jest coś, coś dziwnego, nie? bo to nie jest ani taka gra w stylu, jak to kiedyś były te, te strip pokery czy coś w tym stylu, tylko to jest coś, co, nie wiem, właśnie chat GPT mógłby zrobić, no nie? Zrób mi grę, mm -hmm. gdzie jest jakiś wygenerowany dialog między kobietą a mężczyzną z podtekstami i do tego kilka sugestywnych obrazków, no nie? I, i jakiś tak. tam plot twist i tyle. No i to... I, a po co plot twist? Karmach mówił, że to niepotrzebne. To niedobre jest. <grym> tak, no. dokładnie. No. Jest do Rotygier. te gry to jest w ogóle cały taki niesamowity, wiesz, mi nie z tego sprawy, nie? Ale to istnieje cały taki po prostu, nie powiem, że drugi obieg, nie? Ale, ale, ale naprawdę mm -hmm. jest tego. Jest Dobrze, że to obiekt. nie leży w sferze naszych zainteresowań. Tak, więc spółczujemy. tytuł. Znalazłem tytuł. No, no. Where it all began season one. <laughs> tak, też mi, to, też mi to przeszło. Jak teraz przewijałem to... Widziałem to. No, dlatego, nie tylko dlatego, no, wiesz, żebyście zobaczyli po prostu, jak te grafiki wyglądają. 45 zł kosztuje. Tak. tak, Właśnie, bo one wyglądają super na screenach, nie? A są po prostu re rendery. czy znaczy, wiesz, jakby to się ruszało, to w to bym będzie że tak. Że jest ciekawego, bo wiecie, pamiętacie kiedyś była taka, e, taki skandal, bo była gra. Chyba właśnie Japończycy po prostu w takie gry. Ja nie mówię, że Japończycy ten tylko, że powiedzmy, mhm. tam, tam ten rynek jest taki. E, no tak. bardziej chyba szokujący niż tak, niż, niż tutaj, że. Do, że y, jakimś takim celem gry było. Y, no... Stalkowanie kobiet, kobiet. Nie, no, no. Ja, ja nie chcę już wymieniać wszystkich słów Nie no, dlatego, że, słów, mnie, tak. że, że mnie tutaj coś, jakieś algorytmy, wiesz, wy, wypikają i tak dalej, no bo to, nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, że nawet nie chcę powiedzieć tego słowa. Tak, no. tak, ten. I, i, I ja się dziwię, że po prostu taki. Bo, bo ja nie wiem, czemu takie gry służą, nie? ale rozumiem, że też jest mm. jakiś taki, wiesz, dark web, i oni tam siedzą, i oni takie gry grają, no nie? I może to jest... Może my tutaj tracimy, bo tam są fantastyczne fabuły w tym wszystkim, tak, nie? Wierszy, była taka życiowe. słynna gra japońska replay się nazywała właśnie. No, no. To chyba nawet o tym no. pewnie myślałem. Nie? Jak tak. To jest, to, to jest coś... No, I to wiesz, i to, i to co, taki co bym developer nie zagrał, i... bo nawet nie, nie był w stanie jakby uzasadnić tego, Wiesz, jak, no. jak, co by było na przykład powodem tego, żeby zagrać taką grę. Nie? Jakie te zwierzęce instynkty nie? potrzebujesz yy... nie wiem. Tak. No, ale... Zaspokoić. Tak, Słuchajcie, a ja chciałem jeszcze jedną grę polecić, bo ty, Damian, chyba trochę lubisz Mercy Simy, nie? Czy nie? Trochę tak, zależy. Erics Home? Nie, to nie jest Mercy to jest skradanka. To jest, ja chcę polecić grę, która się nazywa Skin Deep. To jest gra takiego dewelopera Blendo Games. Oni nie zrobili taką gierkę jak Quadrilateral Cowboy, 30 Flights of Loving, takie, taki bardzo indyczny, indyczy deweloper. Yy, mają takie charakterystyczne postacie z takimi kwadratowymi głowami i, i ich y, w ogóle gra, ich gry są na silniku id Tech 4 i ta gra w ogóle jest na id Tech 4, ta najnowsza. Skin Deep jest na Steamie okay. i ona ma maksymalnie 60 klatek, bo po silnik id Tech 4 po prostu więcej nie nie obsługuje i to jest gra, w której my jesteśmy takim komandosem ubezpieczeniowym, kobietą, która nazywa się w ogóle Nina Pasadina. Wspaniale się rymuje ten, to jej Aha. imię, Nina Pasadina. I musimy ra ratować koty. Generalnie to jest tak, że jest sobie statki, statki kosmiczne sobie la latają. I na tych statkach są koty I, i, i, i piraci atakują te statki i my zostajemy jakby odmrożeni, bo my, my tak jakby jesteśmy w tym statku zamrożeni, w jakiejś tam y, ukrytej, ukrytej komorze. I jeżeli piraci zaatakują statek, to nas odmraża i my wy, wychodzimy jakby bez broni, bez niczego, w ogóle z, bos z bosymi stopami, wszyscy jesteśmy bardzo cisi nie? i w ogóle nie, nie generujemy hałasu. Yy, I możemy też wejść w rozbite szkło i wtedy trzeba sobie wyciągać, yy, wiesz, kawałki szkła z nogi, nie? No i hmm. musimy tych piratów pokonać. Na przykład możemy takiemu piratowi rzucić, yy, rzucić skórkę od banana pod nogi i wtedy on yy, się poślizgnie i możemy wtedy mu wskoczyć, wiesz, jakby na niego, tak wiesz, jakby skoczyć mu na, wiesz, na głowę, nie? I nie wtedy sterujemy i możemy nim uderzać w jakieś przedmioty twarde, wiesz, na statku i to go zabija. Ale co jest jeszcze bardzo ciekawe, jak pirat zostanie zabity, oni mają taką specjalny, taki specjalny system Skull Saver, który powoduje, że ich głowa jest tak jest jakby za zachowana w takim, w takim słoju. Jeżeli my w ciągu iluś tam sekund tej głowy nie zbierzemy, to ta głowa zostanie jakby, ten pirat się zrespawnuje, nie? W tym systemie Skull Saver, czyli musimy pirata zabić, zabrać jego głowę, Mamy tylko pięć y, slotów na przedmioty. I jak trzymamy tę głowę w ręku, to na przykład pirat coś krzyczy i mogą nas usłyszeć inni piraci. I potem możemy na przykład y, tego pirata wyrzucić jego głowę, wyrzucić go y, no, w kosmos. Bo co jest ciekawe, na, nasza postać ma trzecie płuco, co powoduje, że może po prostu poruszać się y, w kosmosie bez skafandra. Więc możemy sobie otworzyć po prostu y, y, no, śluzę nie? i wejść po prostu na zewnątrz. I statki mają, statki mają na przykład okna, i możemy, właśnie, jak w imersji, możemy rozwalić okno po prostu jakimś przedmiotem, który można rzucać. No i wtedy się robi próżnia. Na przykład ci, ci piraci, którzy nie mają komendzonów to wtedy giną, nie wysycali ich na zewnątrz. Także cała masa takich fajnych, takich fajnych mechanik, po prostu, mm -hmm. że właśnie mówię. A jeszcze jest tak, że mamy takie, jakby systemy na statku. Mamy na przykład te szyby wentylacyjne. Nie? Takie. Takie jakby trasz nie? Taki wyrzut śmieci na zewnątrz yy, i te śluzy i jeszcze tam powiedzmy okna, takie rolety na okna. I wszystkie te systemy są zwykle pozamykane i musimy znaleźć jakieś, najpierw hasło, że na żeby móc w ogóle wchodzić do, do szybów wentylacyjnych, to musimy odkryć hasło do tego szybu, a ci piraci mają przy sobie wiesz jakieś no, notatki albo na ścianach są takie karteczki poprzyklejane mm -hmm. i po prostu musimy to po, wszystko podnajdywać, po, te te systemy. I potem sobie po prostu możemy już sobie radzić, nie? Mhm. Także fajna gierka, bardzo fajna. Ja obszedłem całą. Skin Deep się nazywa. Właściwie widziałem, ale tak no. graficznie bardzo jaskrawe Wiem. kolory takie. Wiesz co, ona się jak ja, jak ja patrzyłem na screeny, to myślałem, że ta gra to jest jakiś kompletny chaos w ogóle, wiesz, Aha. LSD, jakaś totalna w ogóle bzdura, ale to aż jak się w to gra, to aż tak to się, to naprawdę, to to wygląda le, znaczy lepiej się w to mhm. grać, to wygląda na, na, na screenach. Ja też miałem wrażenie ze screenów i to mnie nie zniechęcało do zakupu. Jak patrzyłem na te screeny, to widziałem po prostu jakiś kompletny chaos, ale potem się okazuje, że jednak nie, że to, że to wszystko fajnie, że to fajnie działa. Mhm. Także mogę, mo mogę polecić grama 1100 ocen, 94% pozytywów. Jest teraz w ogóle na promocji i kosztuje 48 zł. No. Także na naprawdę i jeszcze dodatkowo, jak te koty uratujemy, to potem te koty nam wysyłają e-maile i możemy z nimi korespondować po prostu, <grym> wiesz, przez e-maila, bo mamy taką swoją bazę, takiego huba. I Jeszcze w ogóle mamy takie minigierki w tej bazie, na przykład taki, taki Arkanoid, który, który ten, taki bardzo fajny, taki jest taki mm -hmm. fajny Arkanoid z twistem. Ja go nawet, tam, nawet tam z 20 minut tego grałem, że tam wystrzelowujemy jakieś takie pociski. No gra to jest tak, że, no już nie pamiętam, w każdym razie jest coś w ale z takim fajnym twistem. No. no to na pewno, Skin Deep. Polecam Skin Deep, tak. naprawdę polecam Wam, jak lubicie, immersive simy, Polecam wejść jest... w tę grę Skin Deep. Dokładnie. Hmm. <laughs> I mówię. No, bo nazywa się Nina Pasadena, więc to już jest też plusik. No, dokładnie. No. I ratujemy koty, Aha. ratujemy koty. Mhm, mhm. No. E, panowie, żeby zamknąć ten, ten, ten segment, go i tak płynnie przejść do. Myślałem, że to jest podcast zamiast. Nie, nie, ale tak sobie pomyślałem, że o, tak dwa <słuch> słowa, bo Dobre. tak no. skoro dawno nie rozmawialiśmy, to też nie, nie, mhm. nie polecaliśmy sobie nic takiego. Czy coś popkulturowego? No, um, jak zawsze, mam dużo Mieliście tego. okazję odkryć ciekawe. Ja, ja, ja się chętnie podzielę, bo tak. Łukaszem fajny serial no. widzieliśmy, nie? To skończyłeś chyba. Który? Balard. Tak, balard to jest serial w uniwersum y, tego. Bosza. No, I kropka. I nic nie trzeba no, więcej. w sumie tak. Super. A? Cold Case. Balard to jest taka. A w roli głównej Maggie Maggi Q, Maggi Q., moja tak. lubiona aktorka, nie wiem czy pamiętacie, główna zła z czwartego Die Harda walczyła z McLeanem. Ale świetnie, świetnie, że wraca na ekran, bo ja jej dawno nie widziałem. Myślę, że takiego kopa dostanie, bo jest, tak jak jest super serial policyjny z uniwersum Boscha. Ona prowadzi dywizję cold cases, czyli mm -hmm. Martekspot. została tam generalnie, że tak powiem, no... Skierowana. Na, na banicję. Tak. To się wyjaśnia dlaczego. No, Porsche takie Trzyma w napięciu, tematy. pojawia się Bosch, pojawiają się wszyscy gościnni znani, znane postaci z poprzednich tak. seriali Boscha i Bosch Legacy. I naprawdę jest... Super i święci triumfy teraz na prime na świecie, więc już zamówili chyba dwa sezony kolejne. A to, bo to ciekawe, ale bo, no, bo to są te powieści tego. Bo tego Konale kresie, pisze nie? książki właśnie z Balard, no. a nie pisze no. już o samym Boszu, prawda? Więc jakby oni bazują no. na tych nowych książkach teraz. Ja mam cały czas do to legacy do, do skończenia, i, i, ale teraz jakby zaciekawi się, bo no widzę, no, że. On, bo ona się pojawiła Ballarda. w jednym odcinku właśnie tego legacy i nie rozumiem. Tak, na końcu. Że... Ta. Mhm. Wiesz co, jak się Legacy zmęczyło, to możesz spokojnie porzucić i skakuj, po prostu... bo to jest nieistotne, Bosz się pojawia A. jako jej znajomy i tyle, nie? A. Więc to jest fajne. Ja, ja słuchajcie, znacie moje Guilty Pleasure, The Walking Dead? A to jeszcze kręcą? No. Słuchaj, no są spin-offy teraz. Ja A. jestem wielkim fanem The Walking Dead Dead City, bo na Kanal Plusie pojawił się drugi A, sezon widziałem, teraz. Gdzie, gdzie na Kanal Plusie oszukali mnie, to tylko taka dygresja. No. Pojawił się chyba y, serial Blizna? Taki jest chyba tytuł? O. Z, i Ma Maciej Sztur tam gra, a to jest w ogóle hiszpańska produkcja. Tak ja słyszałem o tym. No. Mówi i, po hiszpańsku, bez dubbingu. No, no, no to jest po angielsku, i po polsku, tam wiesz, takie są te, bo on gra w ogóle jakiegoś takiego Elona Maska e, z Polski, no, Jakuba. Słyszałem. Więc e, no, historia tam jest, e, powiedzmy, to tylko tyle powiem, że zaczyna się od tego, że jakiś, jakiś gość napisał niesamowitą aplikację o, o nazwie Lisa, która ci szczytuje emocje i mówi ci, jak masz sobie poprawić humor. I to jest tak bzdurne, że po prostu to mnie tak wytrąciło z tego. No bo ja rozumiem, że mogłoby to tak działać, wiesz, jak Milo. Pamiętacie słynne Milo? Ale to działa na takiej zasadzie, o, widzę, że jesteś coś tam, coś tam pozwól, że puszczę ci piosenkę, no nie, która poprawi Ci humor. I puszczę ci coś w tym stylu. No nie? Dobra, jeśli to tak ma działać, no to nie. Dzięki. No ale to jest, to jest zawiązanie. Jak na w ogóle jakieś, jakieś, jakieś wątki, jakaś, jakaś przeszłość, jakaś, jakaś dziewczyna, jakiś ten, wiecie, ten, ten motyw tej blizny. Wie okej. Okay. Wciągnęli mnie, bo, bo, bo macie Sztur, a ja jestem teraz po, mhm. świeżo po, po Belfrze sezon 3. I ja no lubię Boże. polskie seriale kryminalne To myślałem... było straszne. Tak, tak, tak. Ja nie obejrzałem całego, nie dałem rady. No. Ale obejrzałem prostą sprawę i na przykład prosta sprawa na Kana Plus tak średnio. No jest okej, okay dla mnie to Tak, jakoś ale jakoś tak mi się wydaje, że ona tak za bardzo od, od książki odbiega. Ja w ogóle nie pamiętałem, żeby ta książka, żeby ta historia była właśnie taka jak w książce. Tak mi się wydawało, że jakaś zupełnie była inna. No byli cyganie, jakaś I, mafia, coś i Tak, tam. i tutaj zupełnie coś, coś innego. A to było z tym, tak. bo to było z ten grał, bo że jakoś Oglądałem... No czy znaczy, Danielski gra główną postać, a I głównym papież grał. No głównym był właśnie ten, K Boże jakoś się nazywa, zapomniałem, Piotr. Piotr Łamczyk. A no właśnie, no. właśnie. Ale, ale jest, Drelich będzie kręcony. No właśnie, mam książki przed sobą, bo mam zacząć, chcę czytać, o, wiesz. O czym mówicie? I... Drelich Jakuba Świeka, taka to seria s... książek, ta. takim wiesz, złodziejaszku, włamywaczu z Warszawy. Podobno bardzo fajne, więc tak. kręcą, bo teraz TVP robi serial. Na jesienią ma być premiera. Mhm. To ja może to jeszcze spoko. tylko skończę ten ten. Sorry, no że tak wykoleiłem. Wy spoko, spoko. Ja kocham po prostu postać Nigana po całym Walking Dead i, mhm. i Maggie, tą bohaterkę tam ze starej ekipy. I oni teraz grają w tym serialu Dead City, bo to na nich się skupia. Mamy Nowy Jork tytułowy Dead City. I oni w pierwszym sezonie muszą się dostać do Nowego Jorku, nie będę zdradzał dlaczego i to jest trochę jak ucieczka z Nowego Jorku dosłownie, a drugi sezon trochę znowu to samo, więcej, lepiej, fajne efekty, bo fajnie Nowy Jork wygląda po tym pandemii. Mi się to lepiej Jury. ogląda niż The Last of Us, powiem wam szczerze. Eee, I naprawdę, jeżeli lubicie walking, to takie klimaty, to Dead w ciemno. I jeszcze jest ten, Dixon, eee, czyli Norman Reedus. Daryl Dixon, tak? Kiedy przepłynął do Francji. Tak, chcę zobaczyć ten Paryż po bo to jest ciekawe. Mam zaparkowane też na Kanal Plusie. Ale najbardziej chciałem zwrócić Waszą uwagę na serial oddział dla zuchwałych na Kanal Plusie, czyli SAS Rogue Heroes. To jest Steven Knight, czyli koleś od Peaky Blinders. On zrobił serial trochę w klimacie Gaia Tarantino, jeśli chodzi o drugą wojnę światową, czyli Inglorious Bastard, wiecie, Ministerstwo Niebezpiecznych Drani. mamy historię powstania tego legendarnego no, legendarnych specjalistów, czyli SAS w czasie II wojny światowej w Afryce. Jest super pankowa muza, super efekty, widać hajs na planie, bo to co się tam dzieje, jakie tam są. Akcje z wysadzaniem Messerschmittów, lotnisk i tego wszystkiego, do czego są powołani specjalsi, czyli wiecie, dywersja na tyłach wroga, nie, ekipa szalonych ludzi, taka parszywa dwunastka, która nie ma nic do stracenia i oni się stają tym zalążkiem tych nie, Pierwszy sezon był genialny właśnie się pojawił drugi sezon tydzień temu. Przepraszam, dwa tygodnie temu już jest cztery odcinki. No jest genialne, więc obejrzyjcie, bo to jest coś, czego nie było do tej pory w TV, jeśli chodzi o powrót do takiej II wojny światowej. No a oprócz tego Ministerstwo Niebezpiecznych Dranii, które nie było takie wcale dobre, ale było okej, okay, nie? Mm -hmm. Więc mm. koniecznie. No i co jeszcze? Mówisz o serialu SAS Rogue Heroes, nie? Tak jest, SAS Rogue Heroes, czyli oddział dla zuchwałych po polsku. Tak, mm. i w ogóle na, jak, jak ma ktoś kanał plus, to, to jest w topce seriali. No jest no, jest na pierwszym miejscu. Pamiętajcie o Ryki Morty, ósmy sezon, jest zabisty. przepraszam za... To słowo, ale jak obejrzałem odcinek o znaczeniu świąt wielkanocnych, to co oni tam zrobili. Oni pierwszy raz chyba tak odpięli wrotki, że aż mnie szokowali. Tam jest, okay. tam jest wszystko od seksu grupowego ludzkości na ulicach po. po, po tak, po Jezusa. Teraz za, zabonują. Po Jezusa, który coś tam Simuje robi. Opłatyka. jest po prostu. To jest, to jest lepsze od co w parku. Jeszcze bardziej obrazoburcze. E, no, koniecznie. Ricky Murphy, ósmy sezon jest fantastyczny po prostu. No, Dobra, to jeszcze ja coś powiem? No. Bo ja w ogóle obejrzałem, słuchajcie, Ugly Step Sister* taki film, gdzie w ogóle gra Katarzyna Herman, mówi po polsku, to jest w ogóle film norweski, ma tytuł norweski, mm -hmm. y, polski tytuł jest Brzydka siostra, angielski, angielski tytuł to jest Ugly Step Sister*, i to jest w ogóle body horror. To jest, to jest słuchajcie, opowieść o kopciuszku z perspektywy brzydkiej siostry, Aha. No. dosłownie i to jest bardzo ciekawy film i ktoś napisał świetny komentarz na filmwebie. Że przyszła, przed ko, kopciuszek na bal, a tam Kronenberg. <grywanie> <grywanie> się... Jak to się nazywa? Brzydka siostra. Brzydka siostra, aglisty psy. To chyba teraz grają w kinach. I naprawdę. Wow. To się dzieje w ogóle gdzieś tam w XVIII czy XVIII wieku w, w Norwegii. No i właśnie jest tak, że yy, no, yy, ma, matka tej, tej brzydkiej siostry bierze ślub z mężem, bo myśli, że on jest bogaty, a. A okazuje się, że on jest biedny i myśli, że ona jest bogata, nie? No i generalnie no, no, no. on umiera i potem jest sobie książę, który ogłasza, że będzie bal i ona na tym balu wybierze sobie właśnie sobie wybierze sobie swoją wybrankę, swoją żonę. No i ta siostra ma w ogóle jakiś tam, wiecie, takie aparat na zęby, takie wiecie, takie braces, nie? Takie, jakieś takie te krzywy nos i ona sobie w ogóle po prostu zaczyna, no chce się jakby, powiem tak, bez, bez polerowania za dużego, Aha. Podnosi bardzo duże ofiary, że tak powiem, cierpi, cierpi, żeby się upiększyć, żeby ten książę ją wybrał, nie? Na tą wybrankę, bo to jakby jest dla niej możliwość do wyjścia z biedy. Ja ja Tylko w książku były operacje plastyczne, zanim to było modne, no nie? wiesz Ale w ogóle Zmienianie stopy rozmiaru. Zapomniałem, słuchajcie, tak. panowie wam powiedzieć, że ja ostatnie dwa dni spędziłem oglądając dwa koszmarne filmy. Chyba najgorszy film świata, jaki powstał, czyli Kosiarz Umysłów 2 ponad okay. cyberprzestrzenią <laughs> i Kosiarz Umysłów 1, który chciałem sobie przypomnieć. i bo kręcę teraz sam, znaczy, ja będę nagrywał odcinek o Kosiarzy Umysłów. To od razu zapraszam z góry, bo to będzie chyba wesoły odcinek. Ale zmierzyć się z tymi filmami po latach to jest, powiem wam, wyzwanie. No, bo The Room, Tommy Wiso, to jest przy tym arcydzieło gatunku. No, ale to jest ofiara, wiesz, tych efektów y graficznych takich i, i, i tak Ale wiesz, jeszcze jedynka z pisem Brosnanem, który jest dwa lata przed swoją przełomową rolą mm -hmm. jako James Bond. Nie, jeszcze jest OK. Tam jest Jeff Fahig, który gra tego joba, tego niepełnosprawnego, prawda? Tak, to jeszcze jest w miarę, to się klei. Tak. Okej, okay, te efekty, ta cyberprzestrzeń, widać, że tam, wiesz... 1992 rok. Początki tego. Nie? I te okularki VPL, Simplex chyba się nazywały, tak? Tej firmy upadłej, co nie, miała virtuality. VPL chyba. VPL od virtuality, Jakoś nie? tak. No. no, więc to fajnie się to ogląda, ale dwójka, słuchajcie, co tam się wydarzyło. To jest, to jest, to jest abstrakcja, o której opowiem więcej u siebie to chyba. Bo... To, to, to ja szybko tylko powiem z takich staroci, że obejrzałem 500 Days of Summer, czyli 500 Dni Miłości, może kojarzycie? Klasik, się? Klasyk, tak. Klasyczek, to mhm. polecam. Jakby z młodym Polakach tymi, dalej. Ja się nazywa. Młodziutkim, Josephem Gordonem tak. Lewitem, młodziutenkim i jeszcze Zoi Deschanel, czy jak coś tam czyta. Dobry film, polecam, z DeFanem go omawiamy. Y jeszcze nie wiem, czy jeszcze taki serial Złoty Wiek, The Gilded Age. To jest, y to jest, tak można powiedzieć, y Downton Abbey w, w Stanach Zjednoczonych. Ten Julian Fellowes, gość, który zrobił Downton Abbey, którego polecam Downton Abbey serial, mm -hmm. to on nakręcił serial, który właśnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, do Nowym Jorku. W latach właśnie z z Złoty Wiek to jest okres, po zakończeniu y, y, wojny stacyjnej hmm. tak mniej więcej od 70 do 90 roku trwał taki właśnie taki okres tak zwany złoty wiek rekonstrukcja i takie rzeczy i są takie dwie bardzo bogate rodziny które jakby powiedzieć są trochę rewalizują mieszkają po, jakby, po dwóch są na ulicy jedna to jest taka totalnie noworyszowska taka nowobogacka rodzina więc ci starzy te stare pieniądze nimi gardzą nie mm -hmm. no i takie i ten no, także fajne i tak się wiadomo jakieś tam romanse na czym to jest Na no, no, na HBO. A, na HBO. No bo, Gilded Age. The Gilded Age to jest już drugi sezon. Gra tam w ogóle Kristin Barański, bardzo fajna aktorka, którą lubię z tego. Yy, no, yy, Boże. Ona grała w tym takim serialu prawniczym. Jak, było, jak była The Good Wife, to potem było The Good The Good Case. Czy takiego Nie eee, wiem co o co ci chodzi. Eee, no. no, no, no. Ja nie kojarzę. No, I, i gra tam też Cynthia, chyba Fox, ta, która grała Amandę w, w tym. W... Boże, myślałem, że Cynthia Rothrock z Lady Dragon. <laughs> Nie, Cynthia, jakaś Cynthia, która grała Amandę w, w Sex and the City. No. The Good Fight to był ten scenariusz. Tak, season, The no. Good Fight to właśnie. Tam, tam była taka prawniczka. taka oni, parafina, A, oni, co? On oni specjalnie to zrobili, bo, bo tam podobno się strasznie skonfliktowali z tą. Y z tą aktorką, która grała właśnie tą, tą główną postać, nie? Tą... Margiles, tak? Joanna Margiles. Tak, no, no. i że. Tak, tak. Juliana Margiles. Tak, ja w ogóle i, ona, słuchajcie. I, I że dlatego po prostu zrobili ten spin-off, no nie, żeby mogli ci a -a. aktorzy jeszcze grać. Wow. Znaczy to, ja ogóle... to jest moja, wyciągnięta totalnie z, z Kapelusza Torii. Okay. Ale tam był jakiś konflikt na planie, to pamiętam. No, Możliwe. No a coś no, Zapomniałem, wiek? sorry Wam powiedzieć, no. że zobaczyłem tego nowego hrabiego Monte Cristo, co jest na kanal Plusie dostępny. on wyszedł. I co? W... No powiem, powiem że dziwny, w sensie to się dobrze ogląda, bo tam gra ten nowy taki aktor, który trochę przypomina mi młodego Vincenta Cassela, czyli to będzie jakaś gwiazda pielni i on się nazywa jakoś tak chyba. Fajnie, bo nowe, jakby nowa generacja reżyserów trochę, wiecie, no hrabia Montechisto we Francji jest tak jak u nas, nie wiem, ogniem mieczy, więc wyobraźcie hmm. sobie, że dwóch młodych kolesi, oni trochę wycięli parę wątków z książki, pozmieniali generalnie lore trochę. Wycięli taki, nie wiem, czytaliście zakładam... Przyskotą, ale to ta nie. książka to jest ja to jest takie się, grube, drobnym maczkiem, więc oni to musieli zrobić serię. Ale listę, Dobrze tyś, to zrobili, bo ogląda się to bardzo fajnie. To jest taki lekki, przyjemny film w tym momencie, e, przygodowy, kostiumowy, film Miecza i Szpady. Tak się to mówi, mm -hmm. czy nie? Źle powiedziałem. Szpady i płaszcza. Tak. Mhm. Płaszcza no, tak. i szpady. Tak. Więc naprawdę i pięknie nakręcony. Wow. I, ale to trwa dalej trzy pół godziny, wiecie, to nie jest film na Wiesz, raz. Ja myślę, że to jest dalej za mało, bo Defan, dosłownie... Wczoraj było, była premiera odcinka, jak to nagrywamy w niedzielę, to była no. odcinka, premiera nowego odcinka m i DeFan właśnie opowiada o swoje wrażenia z lektury w Monte Cristo. I no, posłuchać. To jest posłuchać. Po, polecam. I z tego co ja zrozumiałem, to tak naprawdę jest jakiś w ogóle serial, który ma chyba 8 albo 10 godzin. Mhm. Wydaje mi się, że to może będzie w stanie jakby złapać te wątki, bo tam jest ogromna liczba tak. wątków. To wszystko jest strasznie poskacane. No ja. tak, na filmie to masz wiesz, główne no z... wątki pod tytułem. No tak, no. Zemsta no. najlepiej smakuje na, na Zrada, zemsta, miłość. Ja się ze wstydem przyznaję, nie czytałem prawie wątków Ja czytałem jak byłem mały, mi się strasznie podobało. Ja poddawało. kiedyś kupiłem wydanie angielskie, chyba z Pinkvina. Wiecie, to są takie te. I, jak, i, i wiecie. Książka na 5 centymetrów, no nie grzbiet. A w środku no, no, trzeba tak. czytać z, z, z lupą. Maczek z lupą. Więc to jest po prostu kosmos. Ale nie, wiecie, to jest tak jak... Y jak, bo Dima chyba to pisał tak jak Prus Lalkę, nie? to, był, to mhm. był serial do gazety. Tak. I to się ciągnęło lata, pewnie latami, nie? I, i, i, tak. do, I dopiero później ktoś to wydał. Tak, Zresztą tak było. To są takie, takie inne czasy. Tak było. Mhm. Słuchajcie, tak jeszcze patrzę, tutaj, co, patrzę to, co oglądałem i co tego robiłem. to jeszcze coś powiedzieć M mądrego. Słuchajcie, nie. Słuchajcie, American, American Crime Story Impeachment. Oh, to jest Christ. historia afery z Moniką Lewińską, gdzie ona w ogóle jest współproducentką. I w ogóle Clive Owen gra Billa Clintona, no a Eddie Falco gra Hillary Clinton. Także on Eddie Falco jest mocna. Tak, Eddie Falco, czyli żona Tonyego Soprano, nie? Dobrze a -a, powiedziałem. Okay. Dobrze a -a, powiedziałem. A -a, no tak, tak tak, Chyba tak, tak. No, nie straszcie mnie. No, ale ona moim zdaniem powinna być młodsza, e, jeśli gra. No właśnie to. też mi się tak wydawało, ale jednak okazuje się, że oni już wtedy mieli swoje lata. Także nam się to wydaje, bo... Byliśmy no no nie, no dobra, no miała 50 lat, no nie? Hillary Clinton no, wtedy. No, no widzisz, no, no widzisz. No właśnie. A nie, a nie... A nie 70? No nie? No ale czekaj, no ale Eddie Falco, to, to jest serial, no. jest, to nie jest nowy serial. to, znaczy, to jest serial przez jakichś 3 lat, No dobra, no nie, no dobra, no, no nie jeśli było sprzed 3 lat, to jeszcze można, powiedzmy. Zresztą wiesz, no to jest kobieta, aktorka, można prawda, makijażem Dokładnie. też poprawić, to nie jest no, tak. No, no, A to obejrzę, no, no, no. mnie zaciekawiło, bo w ogóle ta Ciekawy serial. To jest... To, jest, wiesz, to są takie skandale, że jeszcze, jeszcze wtedy te skandale coś znaczyły. A teraz żyjemy w tak. czasach, że jest po prostu skandal tak. za skandalem i ten skandal tak. żyje przez tydzień, dwa i później zaczynasz tak. myśleć, co nowego. nie Co tam nowego no. się wyjażdżę? no Przecież teraz ten skandal z tym, z tym CEO, nie astronomera, to dla tak. mnie to jest po prostu gość, gość, który jest genialny Pewnie, bo skoro jest CEO, pod wieloma względami, no, no nie, okazuje się, że ma po polnolowy. prostu część, część półkuli mózgu, ma być ciętą, no nie taką, no wiesz, tak. odpowiedzialną za jakieś racjonalne załamanie. Wiesz, no. on, on, wiesz, ja rozumiem, że możesz powiedzieć, że chcesz mieć jakiś tam, że to jest twój prywatny czas, jak idziesz z kimś do hotelu, inkognito, no nie, zdradzać żonę. Ale jak idziesz na, na koncert, na koncert. Gdzie jest kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I liczysz na to, że ktoś Cię nie zobaczy, a. czy coś takiego, no nie? Jeszcze z kim to robisz, nie? Bo jakby to była jakaś w ogóle wiesz, osoba spoza firmy, nie? Ale to była kurde jakaś tam z hire'u, nie? Ale to jest, wiesz, ta, ta osoba, y, jeśli to jest no. kierowniczka, wiesz, y, to są zależności kadrowa, no. No taka, no ten, to przecież oni stoją na straży, wiesz, żeby przypadkiem jeden pracownik z drugim nie, tak. nie, nie no było tekstu, to to coś tam. a tutaj no. po prostu mamy ma absolutnie coś takiego. I dla mnie to jest, to jest fascynujące, ale oczywiście to będzie żyło jeszcze przez ten, fantastyczne memy tak. powstają. co fajne w... opcje, Predator, replay. Genialne, genialne, no. jak, tam, powiedzmy, no. tak, jak to z Simpsonów jest takie, to są takie krzaki, nie czy, czy pamiętacie no. że tak... To się chowa, tak, tak, to... tak, genialne. Po prostu widziałem mnóstwo rzeczy. Oczywiście też AI zatrudnili, i ktoś mm -hmm. po prostu zrobił taką całą animację. No nie, potem jest tak, jak on się gdzieś chowa, ona się odwraca, coś tak, takiego. Tak. To ktoś zrobił całą animację, że on gdzieś tam coś rozwala, ubi, ucieka. No po prostu niesamowite. Ja mam nadzieję, że, że, że żona tego, tego, tego pana... Wygra yy, dużo pieniądze. Dokładnie. Że będzie jak Przecież żona bez Bezosa. Ten facet, słuchajcie, przegrał tak. życie, no bo podzieli się majątkiem z, z byłą żoną. E, już nie jest prezesem. Jeszcze tej lasce no. będzie musiał odpalić jakieś odszkodowanie. Jeszcze... I teraz, jeszcze, jeszcze... I mój internet tego nie zapomni, nie? nie? Jakby on do końca życia będzie, będzie tym kolesiem. Tak, tak, tak. No ale jak wiecie, play stupid games with stupid prizes, no po prostu. No, tak. Ja zawsze mówię, monto. jak profesor Batoszewski pytałem, warto być przyzwoitym, bo nigdy Dokładnie. nie wiesz tak naprawdę, w jakiej sytuacji. Po, ja, się... Co, ja się kieruję, mam trzy zasady. Dobra karma, być miłym dla ludzi no. i hasz takie biedę. No. Okay. To ja się nie bym chciał się to... z tym hashtagiem ostatnim, ale niestety różnie to bywa. Przepraszam wszystkich zainteresowanych. Ale tak, generalnie zdrada, zdra, zdrada to jest bardzo no. niedobra rzecz. No. E, panowie, ostatnie słowo to, ja tylko chciałem podziękować w ogóle Rafałowi, mi polecił takie dwie książki przygodowe. Takie no, polskie, no. swojskie, ale, ale zrobione tak naprawdę ja, jakie? fajnie, jakie? dobrze się je czyta. No to to jest, jedna to jest ten, ym, chyba dobrze wymówię, Gustlow. Nie. A, Riz i Guslow. Od, tak, Guslow to tajemnica Piersy. Bursztonowej Komnaty, Krzysztofa Piersy mm -hmm. i, i druga, która już prawie kończę, to jest Rizę tajemnica Gursowich. No wspaniałe to jest. I to są takie, f, szybko się je czyta. Więc, więc, wakacyjne tak, bestsellery. Takie dokładnie, jakby. taki akcja, no nie tam jakiś Jakiś historyk, no nie, pracownik muzeum, jakaś była policja. No pan samochodzik, tak? tak to jest taki i, polski Langdon. Tak, i, hmm. i, i ten, ten mózg, no nie, który ma ksyfkę, Brain, który jest hmm. y, pieszczetliwie nazywany foliarzem, ale to jest taki, taki trochę prepers, trochę taki gość, który jest y, do, do, niesamowicie poinformowany, jeśli chodzi o, o te wszystkie takie teorie spiskowe i tak dalej, a jednocześnie z góry patrzy na tych innych takich foliarzy, takich hmm. typowych, nie tam tak dalej. Więc to jest, to jest ciekawe, ale fajne historie, takie przygodowe. Yy, a kad o Gustlofie, to, to ja powiedzmy za bardzo się nie zagłębiałem w, te, w tę historię. No, ale nie temat nowej komnaty rozpala umysł i ta. o tym jest ta książka. A ta, dwójka ta. jest o kompleksie Riz i to jest super w ogóle. Ta. Fajne nawiązanie akcji, fajne postacie, ciągłe nawiązania do wojny, do nazistów, do Werwolfu. Tak, zresztą w ogóle o Rizę to, to, to też jest taki fantastyczny. Zresztą w ogóle jest mnóstwo filmów y, YouTubeowych takich mm -hmm. zajmujących się historią, które tam przybliżają historię tego całego projektu Rize, tych wszystkich tych sztolni, tych wszystkich y, bunkrów, no nie, tych korytarzy, tego co tam mogło być, to jest super, no nie, bo to rozpala wyobraźnię, no bo nigdy nie do końca ustalono, co dokładnie tam miało być, ale jest też książka Mroza Remigiusza, pro, chyba projekt mm -hmm. Rize, którą audioteka zrobiła w w formie takiego, takiej superprodukcji. I też, wiesz, fajnie się zaczynało, tajemnica, ciekawie, ale później weszły takie motywy science fiction, światów noworąległych, i co jak ja to bardzo lubię. To jak Dick, no. To, no, trochę jak, no, jak... mroz. No. no, ale to jest mroz, nie? I on po prostu no, no. nie dowozi. Nie dowozi po prostu. Puenta, jak zwykle, jest zgubiona, nie? To jest tak, jak po prostu byś brał wiagrę nie? Wszystko fajnie, cyt, ale nie ma, jak to się mówi, kulminacji. I generalnie Projekt Visey, właśnie książka, fajnie jakby operuje tymi światami równolegimi. Trochę jak w Sliders. Pamiętasz taki stary serial? Mm -hmm. Tak, tak. Ale gdzieś moim zdaniem no, to, to zakończenie rozczarowuje i jest druga część, druga książka, której nie przeczytałem i może ona ratuje to wszystko, bo, bo ten klimat, ten, te, te, te, te, te, nawet nie podróży w czasie, tylko właśnie to, no, to, jest, to jest coś, co ja po prostu uwielbiam, bo wiecie, przykład, serial Człowiek z Wysokiego Zamku. No to mhm. jest właśnie historia temat, Co by było, gdyby i mamy inny rozwój technologii, mamy taki futurystyczny świat, ale przeszłości. I to jest coś, co ja uwielbiam. Paradoksalnie, jest to serial nawet chyba był lepszy od książki Dika, bo on adaptował książkę, ale poszedł swoją no sceną. Tak, tak, tak, momencie, tak, no? tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No więc panowie, no to chyba tutaj postawimy kropkę. kropkę. A ja chciałem tylko jeszcze Aha. na sam koniec polecić jedną grę VR, o zapomniałem o niej. No Dobre. jasne. Jest na Questa i na psvr No Ale 2. pamiętaj, VR nikogo, no. Dlatego nie nie na końcu. No, no, dlatego na końcu, że już nim mało się, kto dotarł. Nie? To już jak ktoś zapłaci wizą, to dostanie ten track. No dokładnie, słuchajcie, nie? Ale słuchajcie serio. Chociaż nie, z to chyba skomałem, ale na pewno jest na Steam, na pc i na, i na Questa, przede wszystkim najważniejsze. Questa 2 i 3. Gra Ghost Town, to jest gra Fireproof Games, bo dajesz The Room. Jest? O to przepraszam to dobrze. Sprawdzę, Fact poczekaj, checking. ty mów. Sprawdź. Fireproof Games, czyli twórcy y, z tej serii The Room, na pewno kojarzycie. Uh -huh. y, tak, takie zagadki logiczne, nie? No. Jest zapowiedziane, y, wiesz? No dobra, czyli tak, czyli, no, tak podejrzewałem. No tak właśnie, a jak tam gre... ten quest? No. Dobrze się ma? Będzie nowa wersja, Quest 4 czy coś takiego? Czy na razie podobno, nie ma co? Podobno anulowali na razie. I Czyli meta idzie w okulary. Aha. Okleje mają być, wiesz? Oaklejs, ma mają z oklejami nawiązać współpracę, wiesz? O, mają zrobić takie dla Rejbana. No to... są brzydkie. No wiem, Okurencja. no zgadzam się z Tobą. A widziałem, że właśnie no, ma... tymi Raybanami tam chodziłeś po tych, tych nowej hucie. No bo to się wygodnie kręci. Wiesz? No w sensie wiem, jak ale masz to tak jak tajniak, jak nikt ci nie zwrócił uwagi, to, że. Damian, ty, ty sprawdź, czy możesz kupić. Bo to są bardzo fajne okulary, bo ja sobie bardzo chwali. No i słuchasz muzyki, odbierz, odbierz, odbierz połączenia, wiesz, no, zdjęcia. Rąki, tak. no ale nie ma tak rzecz. jak w Google Lasek, że masz jakiś wirtualny obraz przed sobą. Nie? Nie, tylko... No nie nie ma. Nie. Ale okulaki. masz asystenta ale... Meta AI no, i on ci AI. coraz więcej rzeczy mówi, szczególnie na zachodzie, bo w Polsce w Europie to nie działa. I podobno w tym... Na co patrzysz, co widzisz, gdzie iść, jakieś takie rzeczy, więc fajne. I podobno w tym roku ma, ma, mają wyjść właśnie jakieś pierwsze A I tłumaczenie między... live jest? Z wyświetlaczem. No zobaczymy. No ale wracając słuchajcie, przepraszam, ale no wrócę do. No się co zagramia być. Ghost Town to jest gra, który w latach 80. Dzieje się w latach 80. W, w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii i ogólnie jesteśmy taką. To jest taki świat, w którym po prostu duchy istnieją. nie Jest w ogóle ministerstwo obrony. Ministry of Defense ma jakiś tam swój oddział, który zajmuje się w ogóle, wiecie, tam nie wiem, duchów. No i my, mamy, my jesteśmy taką właśnie egzorcystką, która y, nawiązuje kontakt z duchami, i nasz brat w, w tajemniczych okolicznościach za, zaginął, i my próbujemy go odszukać. No i po prostu robimy generalnie to jest taka przygodówka, gdzie rozwiązujemy zagadki, taka trochę Aha. jak The Room VR po prostu, ale bardzo dużo fabuły, bardzo fajne lokalizacje, są postaci, które mają mock mają dialogi, także naprawdę jest bardzo ta gra jakościowa. Mam wrażenie, jakbym grał w taką grę AAA VR, wiecie. Hmm, chodzisz naprawdę... gałkami, tak? Po tym, tym. Normalnie chodzisz, tak. tak chodzisz no, To trzeba prostu. być odporniejszym. na ale, nie, ale prawdopodobnie ale jest bardzo dużo opcji, yy, wiesz, bardzo dużo opcji tych komfortu i możliwe, że można sobie włączyć yy, te porty. W sensie nie gwarantuję tego, bo nie badałem, bo ja już chodzę od dawna, ale, ale wydaje mi się, ja że też można. biegam w aliensach czy we No, Wy no, jesteście po prostu jak piloci F-16. No, ale naprawdę to jest tak dobra gra. Ja, już, ja już, Miałem taką długą przerwę od gier VR, bo po prostu już trochę mój moja opadł, no bo po tylu latach. Wiecie, już po prostu no. oczekuję czegoś więcej. I ta gra mnie naprawdę zaskoczyła pozytywnie. Ale to Czuję chciałem jakoś powiedzieć, że no. czyli te pogłoski o śmierci VR są przesadzone. Trochę, trochę przesadzone, <głos> ale no VR, VR przesądzone. trochę jest w takim, takim. trochę Taka trochę, można powiedzieć, suspended animation, tak powiem. No, no, ale też jest VR. tak, że, że y, poszli w ten tani headset, nie? Meta no, 3. Generalnie to tylko ta, ta rozdzielczość jest chyba ten największy problem nie tego ekranu. Tak, ale to jest, dobry, to, jest, to jest dobry headset, wiesz, on jest tak tani, że po prostu... Ale to jest lepsza no. rozdzielczość niż w PlayStation VR, tym 5, 2? A nie wiem. Bo ja się zastanawiam, bo szczerze mówiąc to, w ten, to mnie to po prostu najbardziej boli ta niska rozdzielczość w tym pierwszym headsetie PlayStation no VR. No nie, nie, na VR 2 to jest nie, chyba to... mocniejsze. To jest OLED po pierwsze i po drugie chyba jest nie, dwa bo kanamoku, pamiętam, Nie, bo pamiętam, bo grałem u ciebie, Łukasz, w, chyba w tego. No, w, no. W, Gran, w Gran Turismo, nie? Jechałem no. z Umonem. I nie pamiętam, no. żebym tam widział jakieś po prostu fajerwerki, jeśli chodzi o grafikę. O, wszystko inne, oczywiście fajne, nie tylko zastanawiam się, bo y, generalnie zastanawiam się, y, jak, jak duża jest różnica mm. dla kogoś, kto powiedzmy ma, miał questa tego trzeciego, a przesiedź się na przykład na 3S-a. Znaczy nie ma sensu, taka, taka przesiadka trochę nie ma sensu. Czyli jak masz trzesa, to, to fajnie, ale jakbyś miał rezygnować np. z możliwości posiadania tego normalnego, droższego, to bez sens Znaczy, bo on ma optykę z, tego, z tej dwójki, rozdzielczość ekrany i optyka jest z dwójki. I dwójka miała rozdzielczość tam 1830 na 1900 a PSVR 2 ma 2000 na 2040. Więc mm -hmm. To nie jest taka kolosalna różnica, tak. nie? Więc jakby nie jest kolosalna różnica. Nie, ale jest I... fantastyczna, jakoś jak grałem walien roak in Carson czy tam Metro Waking. No, PSVR wow. 2 mówisz teraz. Tak, nie? tak, tak, tak, tak. No, a Quest 3S jakby jest spoko jak na to, ile kosztuje. Jeśli cię stać, to lepiej kupić trójkę, ale jeśli masz. Ale poczekaj, jest fajna liczby... promocja na PSVR 2, nawet gadaliśmy wczoraj 10. ekspresu. No coś tam jest, ale tylko, ten z no, Aliexpress ja, się ja, bym ja bym nie ryzykował, bo to nie nie są sklepy normalne. No, ja wiem, ja wiem, tylko chodzi o to, że w Aliexpressie też masz butlegi sprzętowe. Hmm. Znaczy nie, no chyba one PS2 to chyba już nie, nie podrobili. No nie. Znaczy, ale, ale jak jest... ja widzę na przykład telefony, które są ale dużo, dużo, dużo tańsze niż, niż ten, to, to zastanawiam Wiesz się Co, co PS2 nie upasa, że powiem tak, tego Dokładnie. się nie opłaca nie podrabiać. No. <laughs> to jakby to serio, jakby... To, to, to jest niemożliwe. A podobno jest w ogóle też wy wysyłka w ogóle z Europy. Więc nie wiem, co to zmienia, ale no na pewno jest wiatru oferta. Zapłacić. Może. W każdym razie może się zainteresować, bo myślę, że za tam pięćset... 1500... Ale a, a meta no. nadal produkuje trójki, czy, czy teraz tylko produkuje. To nie jest tak, że oni po prostu teraz kupujcie tylko trzy. Nie, trójki są dalej. Jakby, ono ma w ofercie jakby w ofercie mety są teraz jakby dwa w Takie jakby lepsze premium, no nie te. Trójki? Mhm. Te budżetowe 3 s nie? I to jest na tej zasadzie. Nie wiem, może to jak będzie kolejny można kupić Black Friday, albo coś, to Za 1400, się... No, właśnie, właśnie widzę tę ofertę yy, na paperze. 1408 zł. Go Google Sony 2 w nawiasie wersja chińska, szczegóły w opisie. O oh, wow. <laughs> ale do, ale, ale Potrzebny jest VPN Hiszpanii. do aktywacji. Znaczy, wiesz co, śmiej się. Ja, za, ja zamówiłem w zasadzie mam historię po wersji chińskiej. Aha. Chciałem kupić sobie słuchawki Huawei ProLace 2 Pro, których już nie można kupić w Europie. Bo ich nie ma. Chciałem sobie kupić w Europie, a ich nie ma. Zamówiłem sobie wersję chińską. I wiecie, i one mają, one mają y... ten tryb taki, wiecie, ANC, no nie? I wiecie, jak się przełączam z tymi trybami, to ci mówi, że masz tam noise cancelling, no nie? Awareness mode. A mówisz po co chińsku, to co kupić? Mój po chińsku. No, tak. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Musiałem się! nauczyć na pamięć po prostu, która chińska wypowiedź oznacza, który tryb. No, no, no i nie się mówi, wiecie, I nie można nie tego zmienić. Właśnie mówię, nie przeszedziłem, bo ja chciałem to kupić w Europie, tylko nie dałem się go kupić. No. Także uważajcie z tą chińską wersją PlayStation VR 2, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Może być jakieś inne gniazdko albo coś. No tak, no. tak, tak. Może być jak z, z tym, z japońską e, wersją Switcha. Dobra, prze, przeczytałem. Darmowa dostawa z magazynów w Hiszpanii. O. Przychodzą w opakowaniu oryginalnym. Napisy i instrukcje są po chińsku. A do tego dostajemy adapter EU do ładowania. No spoko. Tylko pytanie teraz: ile w takim razie w Chinach kosztują tego, te że się opłaca do Polski, no nie, czy tam do Hiszpanii wysyłać? No. Jaki, jaki adapter system... do ładowania do PSVR? Nie, no. bo chińscy mają trochę inną przejściówkę mają inny prąd. A co tam się ładuje? E... Bateria. Dobre pytanie. No nie, no przecież podłączasz na USB do playach albo kontroler. To życzyny. jest dobre pytanie. No. No, no, istotne. Widzisz? Może właśnie wersja chińska jest tak. taka, że się ładuje. Albo że po prostu zarzucają na przykład padek, żeby wiesz, no nie, nawet nie wiedzą, a dobra, to jest jakaś elektronika, to dajemy Spoko. tam nie, adapter, tak, żeby nikt się tak, nie To są, nie, są nie, te nie, wojny... Woj... <laughs> jak się nazywają te takie seriale, co oni kupują wojny. te e, palety? Wiem, to jest taki polski... Storage Wars. Ale jest taka polska tak? wersja, która po prostu no, wygląda tak w, sztucznie, że, no. że pamiętniki z wakacji to się jawią jak The Sopranos normalnie na HBO. No ale dobrze panowie, bo naprawdę przeciągamy e, i tak. Przyjemnie się rozmawia, ale późna godzina jest. Serdecznie no. wam dziękuję za, e, za, za to spotkanie, za nasze wirtualne tutaj rozmowy, Dzięki w, w studiu rozmowy. E, polecamy się. Tak. Polecamy e, mhm. Starego Gracza, polecamy Mkwadrat Podcasty. Dziękuję Dzięki. Łukasz, dziękuję, Rafał. Dzięki wielkie. się. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, po, polecajcie i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Hej. Pa.